Jestem podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ocinek 620. Ja nazywam się Damian Poluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczewski-Aka-Jules. Witaj Juliuszu. Yy, witaj Damianie, witam serdecznie wszystkich. No, wyszliśmy trochę z tej, z tej e, cotygodniowego nagrywania, ale cieszę się, bo udało mi się dzięki temu e, nawet e, jakąś grę skończyć. więc. No. Trochę się wydarzyło. W, w ogóle w międzyczasie ja, jak, zupełnie tego nie siedziałem. Nie wiem, kiedy to dokładnie było, ale był ten mm, Xbox Partner Preview i szczerze, nie wiem, czy tam było coś e, bardzo ciekawego, pokazanego. Chyba oprócz jakiś jakiejś Team. E, hmm. o, z jakiejś takiej science fiction, K horror. Kronos? Tak. E, ale bardzo fajny. Nie wiem, czy widziałeś ten zwiastun. Taki ala Big Daddy tam jest. No widziałem, ale... The New Dawn. Znaczy wiesz, no ciężko cokolwiek mówić po takim zwiastunie, bo to jest zwiastun, który robi ciekawe wrażenie, ale no to jest no, tylko zajawka, nie? Nie wiadomo, czego można się spodziewać, nie wiadomo, um, co będzie głównym elementem uh, tej gry. I tyle, no nie, ale to była jakby jedyna no co, rzecz, która ja, mi przykuła Ja się tylko zastanawiam, no czy tak zacznę od takiej kontrowersyjnej tezy. Mhm. Pewnie się ze mną nie zgodzisz, ale czy Microsoftowi nie należy się jakiś taki yy, cancel? Wiesz. <laughs> ostatnio, słuchaj, ostatnio sobie myślałem o tym, no bo oczywiście jest coraz bliżej yy, premiery PlayStation 5 Pro. Mhm. I coraz więcej jakby pojawia się materiałów, szczególnie digital fondry, ale też nie tylko, bo, bo i deweloperzy. Nie wiem, dzisiaj przez przypadek widziałem materiał z twojego ulubionego Alana Wake'a, jak, jakie będą featurey na PS5 Pro. Wygląda na to, że praktycznie każda gra będzie coś miała na PlayStation 5 Pro, więc to jest myślę mhm. dobry prognostyk. Natomiast szczególnie ciekawy był materiał, wiesz, Digital Fondry na temat PSSR-a, czyli tej nowej funkcji, wiesz, upskalingu na, na PlayStation 5 Pro, mhm. opracowanej właśnie przez Sony. I wiesz, i tak, no i tam oczywiście było porównanie, wiesz, PSSR versus FSSR i versus FSR i versus DLSS, mhm. NVIDIA. Tam mniejsza o to, wiesz, który lepszy, który gorszy i tak dalej. No, generalnie ten PSSR to jest powiedzmy na, na, na podobnym poziomie co, co DLSS, generalnie. Tak? Tam oczywiście są jakieś niuanse, wiesz, mm -hmm. w różnicach i tak dalej. Natomiast nie, nie o to chodzi, wiesz. Ja takie miałem spostrzeżenie, tak, taka myśl mnie naszła, tak sobie pomyślałem, że kurczę, że co by nie mówić o tym Sony, nie? Co by nie mówić o tych remake'ach i tak dalej? To jednak, no kurczę, no zobacz, nawet na przestrzeni ostatnich lat, jak oni jednak tą branżę, jednak mimo wszystko, rozwijają, starają się coś tam wprowadzać, jakieś nowości. Wiesz, już nie mówię o tym haptycznym feedbacku. Wiadomo, że on też w jakiejś tam formie był na Nintendo, ale umówmy się na Switchu 2, na Switchu jeden 2. Na Switchu to jest jeszcze taki mocno raczkujący, ten, ta haptyka. Te adaptacyjne triggery. Teraz ten PSSR, który, wiesz, znowu jest jakimś tam. Ee, no wiesz, no oni uczestniczą w tym wyścigu technologicznym, tak? na różnych frontach. A co Microsoft hmm. nam zaoferował? Już nawet nie mówię o grach. Ale znaczy to są wiesz, cały czas to... Stare te same Sz... pady z, z Xboxa 360, no z jakimiś tam, nie wiem, dwa silniczki więcej na, na triggerach założone. No mi się wydaje, że yy, jedyne, co mogliby zrobić, żeby pokazać, że mogą jeszcze czymś zaskoczyć, chociaż wszyscy się tego spodziewają, no to jednak jest cały czas ten handheld, o którym już tyle razy mówiliśmy, ale wiele osób powtarza, że przecież te wszystkie windowsowe mini komputery o konsolki nie? Czyli Rogue Ally, Legion Go, ten MSI Clo, Że to są wszystko tak naprawdę te przenośne Xboxy, nie? Bo tam po prostu zainstalujesz na No tak, no mi się wydaje. Nie, no mi się wydaje, słuchaj, że im dłużej o tym myślę, że nie będzie żadnego przenośnego handhelda. To mhm. znaczy, to być może to będzie, wiesz, coś, coś a la taka przenośna maszynka do Game Passa. Mhm. Wiesz, ja wiem, ale, że trochę... ale, ale też takiego Game Passa streamingowanego. Mhm, mhm. Ja też w ogóle uważam, wiesz, że trochę, no. trochę się powtarzamy pod tym względem, ale no jest coś niestety problem, problematycznego w tym, że Xbox jako, jako marka sprzętowa Zostaje jakby, nie wiem, no, znaczy, że wymienia się po prostu Xbox konsolę na Xbox Play Anywhere i mamy dla ciebie gadżet zwany konsolą, na której możesz grać, ale nie potrzebujesz go. Potrzebujesz telewizor z, z dostępną do, do, do, do Xbox Cloud, potrzebujesz, nie wiem, ta, gdzie możesz sobie zainstalować Game Passa, ale jednak, y, no, te, ta 360, która wyszła rok, chyba jakoś tak, rok przez PlayStation 3. Fantastycznie wykorzystała ten czas, fantastycznymi gramy ekskluzywnymi, żeby właściwie zdominować tamtą generację. To powiedzmy, ona, to się później pod koniec wyrównało, bo jednak PlayStation 3 y dogoniło 360. Przegoniło. Tak, ale później te złe decyzje związane z, z premierem Xbox One doprowadziły do tego, że ludzie znowu zaczęli patrzeć na, na konsolę PlayStation jako tę konsolę, w którą warto zainwestować. I to była kwestia też nawet tego, że wiesz, gry po prostu kupowałeś na płycie, nie musiałeś posiada, mieć żadnej instalacji. Przepraszam, nie instalacji, tylko aktywacji i tak dalej, to też jest duży problem. Ale było dużo rzeczy, które po prostu nagle no, sprawiły, że OK, jak chcesz mieć ten optymalny, najlepszy sprzęt do grania i mieć gry, w które nie zagrasz nigdzie indziej, to znowu musisz robić inwestować w PlayStation. I tyle pieniędzy, ile Microsoft wydał na wykupienie tych wszystkich studiów. No, ja już nie mówię o Activision Blizzard, nie? Activision Blizzard King, bo to tam prawie 64 miliardy. Ale oni nie chcą tego przekuć w to, żeby zacząć budować dominację Xboxa na nowo. Wrócić do czasów 360 Być może zapowiedzieć, bo wystarczy zapowiedź. Czasami samo taka, taka chęć yy, podekscytowania tej bazy fanów, nie? Zapowiedzieć. Xbox Series Pro. Nie, czy cokolwiek. Albo Xbox Series Ultimate. Wiesz, bo Już by spowodowało ja, Teraz przyszedł ruch. do głowy taki, yy, taka myśl, wiesz, tak jak parafrazując troszeczkę yy, ten tytuł yy, czy androidy śnią o elektronicznych owcach, to czy to tak. nie jest czasem tak, że czy pracownicy Microsoftu yy, nie marzą czasem o PlayStation generalnie, nie? Albo mówiąc inaczej, czy, czy wszyscy pracownicy Xboxa to nie są po prostu gracze PlayStation na co dzień. Ale wiesz, jak to jest. Po prostu nie wierzą w tą platformę, wiesz, jakby oni nie wierzą w to, że Xbox mógłby być kiedyś wielki. Tak. Że Xbox, kupując, wiesz, BTSD. w ogóle też chciałem o tym z tobą pogadać, tak, tak sobie myślałem, że to byłby dobry temat, no, tylko nie zdążyłem ci tego powiedzieć, jak układałeś rozpiskę. Ale, ale wiesz, tak sobie ostatnio myślałem, nie, mhm. że na przestrzeni, tak teraz zrobię takie odbicie, nie? że ta, ta Bethesda, Bethesda stare. oni sobie wymyślili kiedyś Obliviona, który dla jednych był zły, dla jednych był dobry, ale w każdym razie był jaką... Oczywiście to się wcześniej zaczęło od, od Morrowinda i tak dalej, ale powiedzmy Oblivion był takim, wydaje mi się, takim protoplastą i Skyrim'a, i Fallouta, i dzisiaj Starfielda. I tak naprawdę jedyny pomysł na rozwój tej serii był taki, że w Fallout 4 wymyślili ok, no już za bardzo nie chcę nam się wymyślać jakichś innowacji, więc co zrobimy? No to zrobimy rozbudowywanie bazy, budowanie jakiś osad, wiosek i tak dalej, co oczywiście w Starfieldzie jest jeszcze bardziej, wiesz, rozbuchane. Tylko wiesz, jakby ja chcę grać w RPG, a nie w jakąś quasi-strategię z widokiem z trzeciej osoby, że ja sobie jakąś bazę będę rozbudowywał znaczy... i, i się bawił w jakieś craftingi i tak dalej. Tak, Ja przynajmniej tak o tym myślałem. Znaczy wiem, to jest ale jest bardzo dużo pomoc, ludzi, nie? którzy się świetnie bawili i budowali całe tam osiedla w tym Fallout 4 i to jest też kwestia mm -hmm. tego, że ktoś ma taką kreatywną potrzebość tworzenia nie? i dlatego ja jak widzę, jak dzieci <śmiech> mój syn nie? gra w Minecrafta bo gra w Minecrafta na Switchu ten, ten Minecraft na Switchu w tym momencie, bo nie wiem, już zaczął budować takie rzeczy, że on tam ma może 10 klatek na sekundę, więc to jest po prostu jakiś absurd, nie? ale on tam <śmiech> tworzy niesamowite budowle, pokazuje mi Wiesz, to jest, zaczął od, od prostego, takiego domku, nie, na którym sobie tam poukładał mm -hmm. półki, tutaj jakieś zaczął tam zagrody, nagle tworzy całe zamki, a jeszcze jak odkrył, ja to w ogóle nie wiedziałem, ale to wiesz, no dzieci po prostu uwielbiałem czytać, e, zdobywać wiedzę o Minecraftzie, że z, możesz budować portal do, do takiego innego wymiaru, mm -hmm. wiesz, do tego piekła. I to jest fascynujące. No tak. I to tworzenie, no nie, wiesz, to budowanie, bo to jest granie kreatywne, wiesz, to y, nie w tym trybie survival, gdzie musisz zbierać te... To wszystko masz tutaj dostępne. Po prostu masz wszystkie klocki świata i budujesz z nich, co chcesz. I to miałeś powiedzmy Fallout 4, nie? I no, ja bym tutaj nie, nie, nie, nie, jakby nie, nie mówił, że to jest bardzo coś dziwnego, że, że, że część ludzi Nie, nie, sobie, że wiesz, ale, ale, ale nie, wiem, o co się chodzi chodziło o troszeczkę o coś innego, to znaczy, bo ja yy, jakby w przypadku Minecrafta to ja się zgadzam z tym, co mówisz. To jest, to jest niesamowite, tylko to jest też cała jakby esencja Minecrafta. Mhm, jakby tak. ta ta wiesz, ta kreatywność i, i jakby po, nawet z podstawowego Minecrafta, gdzie tak naprawdę twoim podstawowym celem jest zbudowanie schronienia i jakby zapewnienie sobie jakiegoś tam przetrwania, nie? Tak. Przed tą nocą, która kiedyś nadejdzie i pojawią się potwory i trzeba z nimi walczyć. Więc jakby wokół w ogóle tego, tego budowania, tej osady, tego wszystkiego jakby się cała gra koncentruje. Mm. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że wiesz, jakby ja, myśl, ja bardziej myślałem o swoim subiektywnym. No, ja, wiesz, to jest trochę, ja się czuję troszeczkę oszukany, bo ja chciałem grać w rpg który się będzie, a to tak jakbym, wiesz, grał w Wiedźmina 4 i nagle ktoś mi teraz Geraltowi kazał budować, powiedzmy, K.R. Moren 2. Albo jakiś, wiesz, jakieś, jakieś no inne osady. Tak. Ja nie wiem, czy ja do końca chcę, czy, czy to mi, mi, się to nie podoba po prostu. Wiesz, ja chcę grać w rpg Ja nie mm -hmm. chcę grać w grę, która jest RPG-iem i Minecraftem. No tak, ale wiesz, to też jest ten chodzi, absurd w gier rpg że ty jesteś, Wybrańcem, no teoretycznie, nie? Powiedzmy, wybrańcem, który ma misję ratowania świata, ale ty przyjeżdżając przez jakąś wioskę, no nie, musisz pomóc wieśniakowi rozwiązać jakiś drobny problem, który on może mieć z sąsiadem, nie albo. No ale to okay. al no, albo A tu jest wiem, na zasadzie, znać... musisz mu pomóc rozwiązać drobny problem, wybudować cztery chaty, znaleźć pracowników, którzy będą tak. pracowali w pobliskiej garbarni i razem wszyscy imprezować w tawernie, którą musimy oczywiście wybudować i potrzebujesz na to cztery tak. cegły i teraz musisz się udać mhm. na drugi koniec mapy, żeby te cegły zdobyć. Nie tak. wiem szczerze, czy to jest, wiesz, ale to jest jakaś mój ulubiony gameplay. Tego ja na przykład się od Fallouta 4 odbiłem, stary. Mhm. Ja, I w ogóle, ja, wiesz, ja i w ogóle, i... jeszcze, jeszcze tego dokończę, mhm. i w ogóle cała ta, yy, cały ten taki pomysł starfieldowy, który polega na tym, że ty teraz tu budujesz te statki, składasz tych elementów gdzieś wykrzywiając palce na padzie, żeby wiesz, w ogóle, star, bo kręcisz w lewo gałkę, to się obraca w prawo, kręcisz w prawo, to idzie do góry, potem w ogóle to jakieś w ogóle ekwilibrystykę tak. uprawiałem przed tym ekranem i wiesz, jakby... A ja bym wolał, żeby to była historia od zera do bohatera, albo jakakolwiek inna, wszystko jedno, nie musi być od zera do bohatera, cokolwiek innego. Ale na Boga, po co ja mam budować jakieś bazy, zakładać jakieś osady, bawić się w jakiegoś, nie wiem, quasi rpg yy, wiesz, biznesmena, CEO, który po prostu będzie tworzył jakiś biznes. Mhm. Znaczy to są, wiesz co, to, to są rzeczy, które mi się wydaje są tworzone po to, aby gracz bo ja to tak sobie wyobrażam, żeby gracz miał co w tej grze robić po tym, jak skończy już ten główny wątek, tę główną fabułę, żeby cały czas był zaangażowany, tylko o ile jakby to była taka gra as a service, nie? czyli po prostu e, będą jakieś drobne rzeczy sprzedawane, które do tej zabawy ci się przydadzą, no to jakby ma sens, nie? Z drugiej strony może to jest jakiś taka, taki miły gest, że stworzyli grę, w której dodatkowo za darmo, nie musisz nic dokupywać, masz jeszcze możliwość właśnie tworzenia tych, tych fantastycznych no, ale rzeczy. ale wiesz, Damian, no ja nie jestem, jakby z, wiesz, zna, wiemy, wiesz to nie od dziś, ja nie jestem jakimś wielkim orędownikiem Baldursa Trójki, mhm. natomiast wydaje mi się na tyle, co spędziłem tam te kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet godzin w Baldurze, no to tam chyba oni się nie musieli, że tak powiem, ratować Yy, nie wiem, koniecznością budowania czegokolwiek. Tylko to mógł być jednak w swojej prostocie jednocześnie, mhm. a z drugiej strony yy, takiej yy, jakby to powiedzieć czystości gatunkowej, to mógł być po prostu RPG. I ja mogłem mógłbyś, po prostu mógłbyś. grać w niego jak w Pega i się skoncentrować na rozwoju postaci, eksplorowaniu różnych buildów. Przez to, że tam te questy już abstrahując od dyskusji, czy one są fajne, czy nie fajne, ale wiesz, jednak pozwalają na pewnego rodzaju y, różne podejście w zależności od tego. Więc jakby nawet po ukończeniu tej gry, ja mogę próbować ją przejść na kilka różnych sposobów, mogę zaczynać innymi postaciami, mogę sobie inaczej poprowadzić wątki. Więc tam jest mnóstwo rzeczy, które ja mogę robić i koncentrując się na tym, co jest fajne i tak. jakby w w wszystko jest Starfield, czy Fallouta, jakby to co mi jakby w tym momencie najbardziej yy, przeszkadzało w tych grach, no to właśnie to, że jakby ktoś próbował... Ktoś, ja się przynajmniej czuję troszeczkę oszukany, że jakby... Ja rozumiem, że oczywiście są ludzie, którzy sam są w stanie ten i tak dalej, i do których to trafiło, i być może nawet to jest większość... Być, ja być może gadam dudy smalone, ale wiesz, mhm. może są też słuchacze, którzy się ze mną zgodzą i jakby ja bym wolał, żeby RPG był rpg a nawet jeżeli ten RPG... A, a nie na siłę próbował ze mnie... Ja nie czuję się jako, wiesz, jako jakiś. Tak jak mówisz, no ja, tak samo jak Ty obserwujesz swojego syna, ja obserwuję swoją córkę, jak ona gra w Minecrafta, tak samo w tym trybie kreacji, w którym nie ma żadnych tych, tylko masz wszystko dostępne, wyobraźnia jest absolutnie bez ograniczeń, możesz robić co chcesz, nie? Mhm. Y no, ale ja na przykład się nie czuję takim graczem. Jak ja gram w Starfielda, czy, czy gram w jakiegoś RPGa, to ja nie chcę, żeby teraz gra robiła nagle ze mnie jakiegoś zarządcę wioski, i ja po prostu muszę się koncentrować na jakiejś ekonomii tej wioski, na tym. Bo jeżeli ja bym chciał taką grę, to ja bym sobie po prostu odpalił jakąś znaczy... jakiegoś RTS. Nie wiem, tego twojego frostpanka dwójkę. Tak, znaczy prosto. E, znaczy chciałem powiedzieć tak. I tak. wtedy się skoncentruję na tym aspekcie gameplayu, który jest faktycznie esencją takiej gry. Na przykład, tak, tak, tak. A tu mam wrażenie, że wiesz, ktoś zrobił rpg i pomyślał, dobra, jak go rozwinąć? No w sumie nie wiemy, jak go rozwinąć. Mamy kwadratowe postacie, kwadratowe dialogi, kwadratowy świat. Nic z tym nie zrobimy, bo silnik powstał w czasach Morrowinda, więc za bardzo nie mamy żadnego pola manewru. No to dodajmy coś do tego kwadratowego świata, co oczywiście spowoduje, że część graczy będzie to rozwijać, będzie to wiesz, gdzieś tam. Mhm nadbudowywać i tak dalej, i tak dalej. No, ale jednak, wiesz... czy znaczy ja cię rozumiem, tylko nie, ja nie mam problemu z takimi elementami w grach, jeśli po prostu to jest element opcjonalny. No, wiesz, oczywiście. Jeśli, jeśli... Bo wiesz, ja pamiętam, że ja w ogóle mi się nie podobało to budowanie... Tam A trzeba widzisz. kiedyś parę rzeczy, znaczy tam musiałeś parę rzeczy coś zbudować, nie? bo to No jakiś właśnie, bo gra zmuszała do tego, nie. Ale, tam nie ale można do... było na przykład powiedzieć: dobra, to ja teraz na przykład, wiesz, jakby było coś takiego, że mianujesz jakiegoś NPC'a jako swojego, i możesz albo możesz sam to rozbudowywać, albo ten NCEP będzie automatycznie tą wioskę rozwijał. A ty mu tylko będziesz mówił, że chciałbyś mm -hmm. mieć... To, I on ci, będzie ci zadał takie Czy... kluczowe pytania. I on się tym będzie zajmował. I to będzie jakiś tam quest. Tam. No, o, to, to by, by było da, fajne tak. rozumiem. Może jest to w modach. Jakby. Znaczy, ja co? I, znaczy, ja, o ile dobrze pamiętam, a przeszedłem Fallout 4 bardzo dawno temu, to wiem, że o ile... Ten, ta, tam, to było dosyć... Znaczy, ja nie wiem, jak, jak bardzo to rozbudowane było, ale ja to w ogóle zostawiłem, zrobiłem tyle, ile musiałem i ja do tego nigdy nie wracałem. I to, że ktoś no, mógł sobie ja zbudować tak wioskę grał, no. z przyszłości, wiesz, jak z Jetsonu, wiesz, to wszystko w powietrzu, wisi na tych rusztowaniach, wiesz, fantastyczne rzeczy. Fajnie, ale ja po prostu odpuściłem to. Mi się zupełnie w Fallout 4 zupełnie inne rzeczy podobały niż to budowanie. Podobało mi się to, że miałeś to bractwo stali, że miałeś te... Wiesz, no to jest jak, jak w każdej grze Bethesdy, tylko że w do Starfielda, w Starfieldzie te ekrany ładowania, to one były po prostu zabójcze. I to mnie odrzuciło. Wiesz co? no tak, bo, ale wiesz, co, bo, bo miałeś okran tylko... jak wchodziłeś, wiesz, do pomieszczenia po prostu z, z, z, nie wiem, z dziedzińca do, do budynku i miałeś tak samo okran jak używałeś szybkiej podróży, żeby z tego dziedzińca wylądować na jakiejś innej planecie. Bo, bo chodziło o to, że już w pewnym momencie mogłeś to przeskakiwać, więc moim zdaniem ta, y, to, co było istotne, w, w, czy w Skyrimie przede wszystkim, czy właśnie w Falloutach, to, że podróżowałeś przez ten świat, że go eksplorowałeś, że Gdzieś musiałeś dojść i czułeś, że po prostu podczas tej podróży nagle, nagle, zupełnie, wiesz, że masz iść do tego miasta, ale po drodze spotykasz po prostu coś losowego, coś niezwykłego. I nagle ta, ta jedna rzecz odciąga cię od tego miasta i okazuje się, że tam jest naprawdę coś ciekawego, rozbudowanego. Wiesz, kolejne zadania jakieś poboczne, jakaś historia, budowanie tej historii przez, przez zagadki środowiskowe, przez, przez, przez to, co tam znajdujesz, przez wiele elementów. I to, moim zdaniem, było wspaniałe w Skyrimie, bo ja w Skyrimie nigdy głównego wątku nie kończyłem, Miałem mnóstwo godzin i miałem fantastyczną zabawę właśnie przez to, że szedłem w jakimś kierunku, nagle znalazłem jakieś miasteczko, jakąś kopalnię. No tak, ale przypomnij, bo ja też grałem dużo w Skyrimie, też go nigdy nie skończyłem. Natomiast wydaje mi się, że tam nie trzeba było żadnej wioski budować. No nie, nie, no bo tam po <laughs> prostu... Tam musiałeś się po prostu nauczyć walczyć z tymi smokami, tak mi się wydaje, no, taki... ale nie. No, ale tak, tak, no tak, właśnie o to mi chodzi, tego, że wiesz, że tam, że... Jakby, że tam jakby jednak mimo wszystko tą, tą, tym mięsem takim tej gry, to jednak była ta, wiesz, walka, eksploracja, odkrywanie tego świata, odkrywanie tych różnych zależności, robienie questów dla gildii wiesz, to w zasadzie był taki obliwion z updateowaną grafiką, no tak. i oczywiście z tym twistem w postaci smoków, nie, że teraz jakby walczyłeś mm -hmm. przede wszystkim z tymi smokami i tam byłeś tak, tym tak. do no i w, PlayStation, w, nazywali, w, nie? w Fallout 4 miałeś też właśnie tak mówię, no te uwielbiałem pewne miejsca, no, wiesz, że coś co buduje niesamowicie atmosferę to jest właśnie to, że nagle znajdujesz się w jakimś takim niezwykłym miejscu i to jest super, a nie widziałem a przeszedłem no grałem, nie może miałem ze 20 godzin, może nie, to nie jest tak dużo, ale nie znalazłem takiego ciekawego miejsca w Starfieldzie, że nie było takiego jednego... Wiesz, było to jedno miasto, takie, które jest takie niby ala cyberpunkowe, ale jak spojrzysz na nie z zewnątrz, no to wydaje się ogromne. Wyjdziesz na jakąś kładkę, popatrzysz tam z balkonu na to wszystko, robi to wrażenie. Ale później się okazuje, że to że to jest kilka jakichś poziomów, kilka ulic w cudzysłowie na krzyż i to jest wszystko. I to jest e, tak naprawdę takie tyci. Takie tyci w porównaniu do całych miast, które już mieliśmy w grach, nie no już nie mówię o cyberpunku, nie, bo w cyberpunku to, to miasto jest dużo, to Night City, ale chodzi mi o to, że nawet jak się cofniesz do właśnie tej, tej ery PlayStation 3 i e, Grand Theft Auto, kiedy masz po prostu niesamowicie rozbudowane światy, po których masz tą pełną swobodę poruszania się. Nie? I to jest, to jest fantastyczne. No, ale to jest ciekawy temat w ogóle, a propos tego, co ta Bethesda wyprawia za te pieniądze Microsoftu. Ale ja bym bardziej właśnie chciał wrócić do tego, nie wiem, czy to jak mi się uda, no, nie do, go, do tego preview, że właściwie to, nie wiem ile tam tych gier tak naprawdę było jakichkolwiek ekskluzji, czy, czy to były po prostu gry, które... Ale tam, wiesz co, ale to chyba z założenia to nawet nie mogły być gry jakieś super ekskluzywne, bo mm, to było partner y, preview. No właśnie. Czyli jakby Z założenia to były firmy, które generalnie robią gry, które po prostu na tego Xboxa się ukażą, nie? Mhm, mhm. Więc mhm. jakby, czy, czy, czy, czy w Game Passie się ukażą, więc jakby ja. siłą rzeczy wydaje mi się, że większość, jeśli nie wszystkie z tych gier y, albo się ukażą, Kazały, albo się ukażą na PlayStation 5. Na pewno mhm. tam, wiesz, oni na przykład, nie wiem, yy, nie wiem, czy pamiętasz, była taka gra Animal Well, która tak. się ukazała, yy, zdaje się, właśnie day one na, w PS Plusie i na tym partner preview ogłosili, że ona się na początku ukazała w PS Plusie i na Nintendo Switch. Yy, ja ją stary też. zagrałem na PS Plusie, ale kupiłem ją za pełną cenę na Nintendo Switch i na Switchu ją skończyłem. Taka metroidwania zresztą mm -hmm. y, kapitalna, moim zdaniem, jedna z lepszych, w jakie grałem w tym roku. Chociaż grałem dużo dobrych metroidwani akurat w tym roku. No ja o y jednej Metroidwanie jeszcze y dzisiaj powiem, ale to tak. To... No, y tak, tak, więc, więc to, to pokazuje, że to jest jakiś taki. No to jest fantastyczny z dzisiejszych czasów. Dokładnie, kiedyś y mówiłem o tym, że, wiesz, że sama, sam gatunek, też sama idea metroidwani, nie? jest tak kapitalna, że później jak tylko ją się dobrze wykorzysta, jak ma, jak, bo, bo rdzeń bierzesz ten sam, nie? eksploracja, gdzie pewne elementy są zablokowane, dopóki nie znajdziemy jakiegoś klucza, nie, odpowiedniej broni i tak dalej, plus jakieś zagrożenia, plus jakiś pomysł na to wszystko i, i jeśli to wszystko jest dobrze zrobione, no to, to, jest, to jest taki podstawowy sukces, to jest taki 50%, 50 sukcesu na grę. I Metroidwanie to jest jeden z moich takich ulubionych gatunków, nie? gdzie przeważnie jak, jak się wciągnę, jak mnie wciągnie pierwsze pół godziny, to już wiem, że już wciągnę do końca. I to jest, i to jest coś fantastycznego, nie? Nie każda Metroidvania, w którą grałem, mnie tak wciągnęła, no ale to, to jeszcze będziemy o tym rozmawiać pewnie, ale no, zgadzam się, że to, są, że to były gry, które... Nie, nie są raczej ale wiesz, ekskluzywami. Ale wiesz, ale jakby nie, chciałem dokończyć, że wiesz, że yy, i oni teraz ogłaszają, że ta Metroidvania ukaże się na Xboxie. Nawet nie w Game Passie, tylko po prostu, że ona się ukaże na Xboxie. Ten, mm -hmm. ten, ten cały, wiesz, Animal Well. No z jednej strony ok, no super, no, ale z drugiej strony no, taka trochę śmiechowa sytuacja. No, no tak. Mm -hmm. no, a wiesz, a odnosząc Może się do tego, się. To, My wam damy co... animu, Animal Wella, a wy nam dacie Indiana Jones, The Great Circle. Ale to nie jest gra, to nie jest gra, wiesz... No tak. Nie no, śmieję, śmieję się. Sposób, Może nie? po prostu Tej jakiś stationowa. deal mieli. Ale wiesz, ale, ale, ale z drugiej strony jeszcze tak sobie myślę cały czas, że, że tak naprawdę mm, najbardziej chyba w tym wszystkim mhm. rozczarowujące jest to, że, że tak jak mówisz, no oni jakby, bo tu już nawet nie chodzi o to, że oni przejęli Activision Blizzard. E, i, I wiesz, i, i jakby ja wiem, że to jest też trochę takie, no dobra, no przejmą Activision Blizzard, no też nikt nie sądził, że Microsoft, albo przynajmniej, nie wiem, może tacy najbardziej zagorzali fani Xboxa sądzili, że wiesz, że przejmą jakby przejmą Microsoft i przejmą Activision Blizzard i wiesz, i nagle się okaże, że te wszystkie gry, które wychodziły dotychczas na, na wszystkie platformy, to będą wychodzić tylko ekskluzywnie na, na Xboxa, tak? No ale wiesz, Kurde, jaki, jaki jest pomysł stary Activision Blizzard? Dodatek do Diablo i kolejne Call of Duty? I serio to ma jakby to ma spowod... Ja rozumiem, że wiesz, znowu, no to jest, to jest myślenie księgowych, to jest myślenie kategoriami sprzedaży wiesz, słupków sprzedaży. To nie jest myślenie w kategoriach robienia fajnych mm -hmm. gier, tak. czy, czy ciekawych rzeczy, czy, Ale to się nawet czy nie ciekawego nie Ale to się nawet im nie spina, bo teraz nawet nie można mówić, że, że oni mają jakiś sukces. Znaczy sprzedaż, sprzedaż tego nowego Call of Duty Black Ops 6 jeśli nie będzie na poziomie tych najlepszych czasów Call of Duty to można uznać za, za porażkę. To, bo bo to nie jest odgrzewany kotlet. No nie mówi się o tym Black Opsie, że to jest tak naprawdę gra, która wcześniej miała być DLC-kiem, dodatkiem do, do, do gry, ale no, było ciśnienie, żeby zrobić pełną wersję i tak dalej, więc ją zrobili. Nie, mamy tutaj do czynienia z, z kolejną częścią dużą serii Black Ops i dla kogoś, kto lubi kampanię w grach Call of Duty, no będzie istotne no nie, co tam się pojawi. Dla, dla fanów y, może wiesz, tego trybu multiplayer, no to ci fani i tak grają w Warzone i tak wiedzą na bieżąco, co się dzieje, więc y, ja nie wiem, co ich może zaskoczyć, albo mo na co mogą czekać w, w Black Opsie, ale to już jest tak jakby mniej istotne, więc moim zdaniem klucz tak naprawdę sukcesu Call of Duty to są ci gracze, którzy idą do, do sklepu i kupują tę grę tak, jak kupują po prostu raz na jakiś czas bilet na jakiś blockbusterowy film z Tomem Cruzem czy z jakimś innym wiesz, z jakimś innym Gwiazdorem, nie? Bo, bo po prostu chcą iść na, na pewien rodzaj kina takiego odnóżającego no, blockbusterowego. Ale ja się tego, zastanawiam, powiem wody. ci szczerze, jak wielu będzie graczy m, takich jak ja, którzy po prostu... Mnie już to znu, znużyło, stare. Jakby dla mnie każde Call of Duty jest już takie same. I jakby ja zagrałem w Call of Duty Modern Warfare 3 i po prostu po 10 minutach ja to wyłączyłem, bo już po prostu... Jakby, wiesz, poziom znużenia i, i, i eksploatowania tych samych pomysłów i tych samych rozwiązań bez żadnego... Wiesz, bo jeszcze ja pamiętam kiedyś yy, Nourasian, wiesz, jakieś takie, jakieś bomby wybuchające na ulicach, jakiś taki taka próba grania na jakichś takich, wiesz, yy, yy, ogólnospołecznych lękach, i tak dalej, i tak dalej, że to, to wszystko wydawało mi się miało, to był jakiś pazur, że chciałeś w to zagrać, chciałeś to zobaczyć. Ale dzisiaj, stary, gdzie my wiemy doskonale, że y, gra z znaku z jednej strony gigantycznej korporacji pod tytułem Activision Blizzard, a z drugiej strony tak naprawdę zależnej od drugiej gigantycznej korporacji Microsoft, to stary, na co my możemy liczyć? My możemy liczyć na jakąś, naprawdę, jakąś popłuczynę po jakichś tandetnych filmach akcji. Bez żadnego pazura, bez żadnego rozwiązania. Stary, ja nie wiem, dla kogo to są gry. No na pewno nie, stary, dla ludzi, którzy szukają czegoś ekscytującego, czegoś nowego, świeżego, ciekawego, czegoś, co będzie przesuwało granice. To są gry dla narkomanów growych, tudzież dla ludzi, którzy po prostu mają gdzieś w to, co grają, po prostu... I też są pewnego rodzaju narkomanami, tylko po prostu grają w to, co im akurat Microsoft wrzucił do Game Passa. No. Wrzuciliśmy wam do Game Passa parę gierek, no grajcie sobie, nie? Macie mhm. gierki, macie ten swój towar. Towar został dostarczony. Szprycujta się. Znaczy. Do no, no tak, nie? Ale wiesz co? Dla mnie, dla mnie kwestia jest taka, tego, że Black Ops jest, jest trochę inny, nie? Black Ops bywa odważny właśnie w, w, w tym komentarzu. bywa odważny, no no Zobaczymy odważny. ten Black Ops, no ale ja mówię, no ja nie wierzę. No. Znaczy, mi się, mi się akurat powrót do, do kilku postaci w tej, tej nowej wersji Modern Warfare 3 podobał, no nie? Bo, bo ja przyszedłem tego, tego Modern Warfare 3 I dosyć mm -hmm. późno, nie, bo to w, w tym roku chyba, zdaje się, miałem taki moment, że, że no, patrzę, tak, no o, jak to pojawił to się jak do pasji. Pasji. No, przecież, no, no ja pamiętam, że jeszcze swego czasu to jeszcze Wykazywałeś taką daleko idącą ekwilibrystyką czy gimnastyką tak. i po prostu kupowałeś na premierę, czy blisko premiery, a potem odsprzedawałeś, tak, szybki, tak. zanim to straciło jakoś strasznie dużo na wartości. Tak, nie? a znaczy, zawsze jakieś tam te, te, te 20 euro byłem w plecy, nie? bo to niestety. E, no tak, tak dział... no, zawsze musisz no. taniej sprzedać. No ale tak. powiedzmy, kupiłeś za 300, no to za dwie sprzedałeś, nie, czy tak, tam 220. Tak, tak. No więc miałem taki bilet, drogi bilet do kina, e, na którym się bawiłem przez te kilka godzin i, i, i to było okej, okay. ja to, ja to, ja to, ja to no, Ale nigdy, słuchaj, no, ale nigdy żadna z tych gier y, nie trafiła y, do żadnej dziesiątki stare twojej na koniec roku, wiesz, finalnie. No popraw, znaczy, mnie, wiesz jestem co? w błędzie, ale moim e... zdaniem, znaczy nie wiem, może kiedyś Modern Warfare I, no to może, ale, ale wiesz, znaczy, ale mówię na przestrzeni ostatnich no kilku nie, lat. To ja bym, to bym, wiesz co, odwołałbym się do tytułu, który też Tobie się podobał, bo my żeśmy rozmawiali dosyć dużo, żeśmy czasu poświęcili Vanguardowi, zdaje się, Aha. temu drugowojennemu. I też bardzo mi się podobał powrót do, do, do drugiej wojny po prostu, czyli Call of Duty World War II. Też moim zdaniem było było ciekawe. No tak, ale to stare. No stare, no nie, no to jak, znaczy, chodzi mi o to, że tak powiedzmy... Chwile, z osiem lat powiedział... stary, to, to 2016 chyba, tak? No tak, tak. No, że powiedzmy bym ograniczył to do dekady, no nie? Że, że powiedzmy raz, czy dwa w tej dekadzie jakiś taki tytuł z Call of Duty w, w nazwie wydawał mi się na tyle interesujący, żeby mówić o nim w, w, w podsumowaniu roku. Chociaż tak, jak robimy zestawienie, no nie? To przez to, że jest tyle ciekawszych gier niż kolejne Call of Duty, to Call of Duty zwykle bardzo nisko po prostu się pojawia na... na te, no, w tej pierwszej no, no, 30, no, jak mówię. się pojawi, to już jest sukces. A przecież Call of Duty pierwsze, to z Modern Warfare, ta jedynka, czyli Call of Duty 4, to był fenomen. To była gra 10 na 10. To było coś, co i fabularnie zerwało bereciki ludziom, no ale też przede wszystkim multiplayer. Tylko Activision tą cebuleczkę tak obiera, obiera i już dochodzi do końca, już nie ma co obierać. I mm -hmm. kiedy już ta cebula jest prawie obrana, kiedy już nic nie zostaje, kiedy Bobby Kotick już był na wylocie, bo były te problemy związane z, z, wiesz, z tym, co się dzieje w Activision i, i jak są traktowani pracownicy, wiesz, no allegedly, to on zostaje jakby, dostaje taką... <gry> Taki prezent od losu, że Activision nagle decyduje się kupić za niesamowite duże pieniądze to już prawie całą obraną cebulkę. Która oczywiście e, ma smakowite kąski jeszcze tam raz czy dwa ugryziesz, bo masz przecież serię Diablo, która mimo wszystko jest e, mocną marką, nie? World of Warcraft, o którym wspomnieliśmy, nadal, nadal funkcjonuje. No King... W, no, w świecie nawet, gier myślę, mobilnych. Call of Duty, wiesz, no to przecież to się, to się budżetowo podejrzewam im spina generalnie, nie? Jakby... Że oni mają tyle fantastycznych marek tam, że gdyby ktoś wykorzystał te wszystkie studia, a tych studiów jest dużo, Tylko nie wiem, na czym oni pracują, bo na pewno nie po to, żeby później te wszystkie showcase'y Xbox'owe zapełniać tytułami od lewa do prawa. Oni mogliby wziąć, słuchajcie, teraz mam... Jak ja bym był, powiedzmy, nie wiem, szefem jakiegoś z tych studiów podległych Microsoftowi. Mówię tak, szefie, zawsze chciałem zrobić, nie wiem, grę z marką taką i taką, która teraz należy do Activision. Daj, chcę taki, taki budżet z takim, takim zespołem na niezdolnych ludzi. No przecież każdy normalny szef, jeśli wziąłby potencjał, to mówił tak. No bo na takiej zasadzie, wydaje mi się, chociaż mogę się mylić, no na, ale na jakiej zasadzie powstało, powstały te platformówki ostatnie e, Prince of Persia. I to powstały dwie. Jedna fantastycznie przyjęta, nie? ta Prince of Persia The Lost Crown, a ta druga to, to nawet nie wiem, jak się nazywa, no nie, bo ona była bardziej tak rysowana. ale pewnie kojarzysz, nie, e, tą ostatnią grę z serii. Hmm. Tak, tak, kojarzę, ale mi się wydawało, że właśnie ta druga była lepiej przyjęta, tylko ona, ja nie wiem, czy ona w końcu się już ofic, bo wydaje mi się, że ona była w jakimś tam early accessie dostępna na na PC-tach, natomiast Aha. czy ona... Czy no, ona the wyszła Rogue tego Prince of Persia, accessu? tak. tak. A to faktycznie, może ona... Nie, no ona wyszła w early accessie, tak, w maju. Ja byłem przekonany, że, że już do tego czasu ona się pojawiła całkowicie, no nie? ale rozumiem, że ona dopiero ma się pojawić, tak? Że, że ten, ten, ta data pełnego, pełnej premiery nie została jeszcze podana, ale wiesz, no to tutaj jest mała gra. Jeśli masz markę taką jak, nie wiem, no wiesz, ja, ja się dziwię na przykład, że Ubisoft mając tylu ludzi pracujących dla tej firmy, że tam nie ma jakiegoś takiego małego oddziału, którym by słuchać. mamy pomysł na grę zrobienia, wiesz, Splinter Może właśnie nie, no czy tak, nie wiem, czy jakby to przeszło, nie? Ale zrobić takiego Splinter właśnie Metroidwanie, czy coś w tym stylu, nie? Wykorzystać jakiś taki pomysł i go przekroć, bo, bo to nie jest tak, że każda Metroidvania musi być magiczna, musi być w kosmosie i tak dalej. Jest wiele Metroidwani, które są... Yy, yy, wiesz, takie realistyczne, no nie? No, albo takie półrealistyczne, nie wiem, Shadow Complex to jest taki mój ulubiony przykład Metroidvania która wyszła w czasach, kiedy jeszcze ta Metroidvania nie była takim, że tak, tak popularna. Wiesz, teraz się mówi Metroidvania, ja nawet chyba z 20 razy użyłem tego dzisiaj określenia, nie? Ale, ale kiedyś to było znaczy, tak, że te nie no, gier ale nie to, było za dużo. Fakt, że Metroid, Metroidvania nie jest stricte związana, ona nie musi być stricte związana z konkretnym settingiem on oczywiście tak. wywodzi się od y, Metroida powiedzmy który jest tym anturażu science fiction I ale tak naprawdę czyli takiej bardziej to jest fantozy. jakby... ty już dawno, wiesz no ale to jest to jest takie wiesz to nie hmm. wiem powtarzamy tak. to tak, tak, tak. jest oczywiste nie że jakby znaczy, Wiesz, to to, wiesz, to, też to też tak jest tak jak FPS no fps -y hmm. są różne i tak samo Metroidvanie finalnie są różne nie no bo ja widzę to patrz na przykładzie Warhammera Warhammer i to nawet nie mówię, że 40 tysięcy, ale 40 tysięcy jest jakby takim przykładem na to, że ma Game Workshop, który nie tyle, że odzyskał, no nie, ale uwolnił, bo, bo wcześniej ta licencja na, na gry była przyznana tylko powiedzmy jednej firmie, już nie pamiętam, kto, kto nią dysponował, ale było tak, że to tylko ta, ta, to jedno wydawnictwo, ten producent mógł y, wydawać gry z tego świata. Ale Games Workshop odzyskał te prawa. I to się wydawało, nie no, bez sensu, dlaczego tak robi? Będzie mnóstwo gier y, gównianych i tak dalej. Ale zobacz, owszem, wyszło bardzo dużo gier od sasa do lasa, ale wśród tych gier, no, nie, były produkcje słabsze, produkcje dobre, produkcje bardzo dobre, no i produkcje świetne. I to spowodowało, że teraz ty, będąc fanem Warhammera, nagle możesz, wiesz, wybrać sobie, co chcesz zagrać i Moim zdaniem Activision ma tyle świetnych marek. I tylko na sentymencie mógłbyś zagrać, zrobić jakąś świetną grę. Nie musisz za każdym razem szukać tytułu, który będzie triple AM i że od razu musi się sprzedać w 10 milionach na plaży. Nie? Trzeba ryzykować. Trzeba od, wiesz, uwolnić te marki. No, ja nie wyobrażam sobie po prostu jak, jak to może się spinać, jak to może się zbudzić. Tylko, Tylko ja to widzę tak, że Microsoft... Oczywiście to jest moja... Moje wyobrażenie tego, że będąc tak globalną, ogromną firmą jak Microsoft, która generuje niesamowite przychody, to ona może sobie w koszta wpisać taką inwestycję jak zakup Activision. Generalnie niemal to jest za darmo. Nie? No, ja oczywiście bardzo to upraszczam, bardzo dużo tutaj wprowadzam pewnie jakichś takich nieścisłości, ale generalnie dla, dla Microsoftu to nie jest tak duży wydatek, jakby na przykład nie wiem, inwestorzy chcieli nie wiem, wewnętrzni wykupić Ubisoft, bo tam już musiał być jakiś taki, mimo że to jest w ogóle relatywnie tańsza, w cudzysłowie, firma, jeśli przekładać powiedzmy, wiesz, wartość akcji na, na, na, na, na, na to, co, co ta firma reprezentuje. No to jest to jest ciekawe. No nie? Że to, ja, ja po prostu nie rozumiem tego, tego podejścia Microsoftu, i być może to jest kwestia tylko też tego, że bardzo mało czasu upłynęło od, tej, od tego przyjęcia Activision i że Microsoft ma plan i że 2025 rok to właśnie będzie hmm. tak, że słuchajcie, to znaczy, w marcu nie, no Microsoft... zapowiadamy 20 nowych tytułów ze stajni Activision i tyle. Słuchaj, no Microsoft ma plan, tylko Microsoft tego pytanie jest, czy ty jako gracz i, i myślę, że wielu graczy, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jaki to jest plan, bo to jest plan po prostu na rozwijanie aplikacji i grania w chmurze I, i to jest to jest plan, który ich interesuje. Ich nie interesuje, wiesz, co więcej, ja myślę, teraz też ostatnio przeszła, przeszła mi przez myśl taka e, e, e, takie spostrzeżenie, bo przeszła mi myśl przez myśl, przez głowę mi przeszła taka myśl, że, że wiesz, że Fakt, że no bo nawet jeśli Sony dzisiaj stawia na PlayStation 5 Pro, który nie ma napędu, ale zawsze masz tą możliwość tego napędu dołożenia. Mhm. Tak samo jest z, z tymi poprzednimi konsolami, tak? Jakby cały czas masz możliwość dołożenia napędu do tego PS5 Pro, czy tam Slim, czy tam każdej z tych wersji. I teraz czy wiesz, czy to też nie, nie skończy się tak, że jakby nawet jeśli kupujesz grę na Xbox, nie wiem, Starfielda, nie kupisz w pudełku stary? Pudełko do Starfielda, do edycji specjalnej, które było dostępne na premierę, zawierało tylko klucz na dodatek, tak naprawdę, który później miał być, bo to był to po prostu pakiet jakiejś tam dodatkowej, wiesz, zawartości, która wyszła. Mhm. Więc to było takie pudełko jak, jak na gry pc owe Tak samo Forza Motorsport, nie kupisz tej gry w pudełku stary. I wiesz, i, i, i czy to też nie będzie kolejny powód, że po prostu ludzie... Wiesz, ja nie jestem w tej grupie, bo jakby mi to, szczerze powiedziawszy, mi to nie przeszkadza. Mi te klamoty związane z wydaniami fizycznymi są naprawdę kompletnie do niczego niepotrzebne, bo ja już się wiele razy na tym łapałem. Stary, ile mi się w szufladzie wala jakiś naklejek plakatów do gier z Nintendo Switch ja po prostu, nie, nie wiem, może kiedyś ja to ponaklejam sobie, nie? Tam gdzieś na różnych rzeczach, ale finalnie, koniec końców, jakby... Na cholerę mi to. Ja tego nie potrzebuję, stary, wcale. Ja sobie bardzo chętnie skorzystam z tego, że ja będę posiadał te, te gry w wersji cyfrowej i mam to gdzieś, że za 20 lat ktoś mi po prostu to wszystko wyłączy. Za 20 mhm. lat to ja nawet nie będę chciał wracać do gier sprzed 20 lat. Po kiego grzyba miałbym? Tak. Więc biorąc pod uwagę fakt, że wszystko będzie już dawno zremakeowane, zremasterowane i tak dalej, nie? bo wiadomo Sony, nie, oni tylko robią remakey. Więc, więc tych jak kontrol? Jakby, wiesz, mm -hmm. jakby zmierzam do tego, że generalnie gracz, który będzie jednak chciał mieć wszystko na płytach, albo przynajmniej, mm, bo rozumiem y, z drugiej strony, rozumiem graczy takich jak ty, którzy mają potrzebę. Tego fizycznego kontaktu z tymi przedmiotami w postaci pudełek, płyt, książeczek, naklejek. Wiesz, ja do dziś na przykład mm, mam edycję tak. stary Day One y, Armored Core 6. Y, I tam są jakieś naklejki, jakieś pocztówki, jakiś plakat. Tak. No i to super, i to leży w szufladzie, stare, nie, nie wiem po co, no ale rozumiem, tak. że ktoś ma potrzebę zbierania tych rupieci i, i, i powiedzmy gdzieś tam gromadzenia tego, jakby rozumiem. Mhm. No ale to czy nie będzie tak, że tak naprawdę, przynajmniej w tym momencie, to powiedziałbym, że jedyną platformą, która będzie ci to oferować, no jest w dalszym ciągu PlayStation i jest w dalszym ciągu y, Switch. Oczywiście gry multiplatformowe, gry y, wiesz, wydawane przez... Y, Yy, przez, yy, yy, yy, przez third party, tak nie, nie, przez, tych, nie, przez, tych, yy, nie przez Sony czy Microsoft, yy, no to one zawsze, powiedzmy, multiplatformowo są dostępne, przynajmniej w większości są dostępne na, yy, na Xboxie, też je kupisz w pudełku. No ale gry bezpośrednio od, yy, wiesz, yy, od Xboxa, no nie kupisz, no. Hmm. I wiesz, i, i to, to, to jakby... Czy to nie jest kolejny, jakby, wiesz, strzał w stopę? No i po co tu zaklinać rzeczywistość? Wiesz, ja, ja mam takie wrażenie, szczególnie w Polsce, jak, jak patrzę na to, co się dzieje, to jest takie, takie trochę, wiesz, zacieranie rzeczywistości. My tak sobie mówimy, my tak sobie, wiesz, tutaj sobie gadamy i tak dalej, że tu świetne platformy i tak dalej, ale czy to jednak mimo wszystko nie powinno być troszeczkę bardziej potępione jednak przez graczy, albo przynajmniej jasno powiedziane, nie, no nie chcemy tego kierunku. Nie znaczy, interesuje co, nas tym kierunku. Mnie, mnie przeszkadza jedna rzecz. Jeśli chodzi o Microsoft, to jest taki brak konsekwencji i chyba jakoś takiego problemu z zarządzaniem tymi studiami, które ma. I ja bym tutaj nie winił Phila Spencera, bo Phil Spencer robi bardzo dobrą taką PR-ową robotę, że pokazuje się jako swój chłop, który gra w te gry w możesz zdaniem, przybić no, no, piątkę. Co, ale moim zdaniem on się stał, znaczy gra w te gry. No w Redfalla też grał, nie? No nie, ale, do, ja, ale wiesz, co, ja bym, wiesz co, on też nie jest recenzentem. On nie jest na taki, nie potrafi. No ja wiem, no bo się Redfall takie... autentycznie podobał. Dokładnie. I każdy ma swoje Guilty Pleasure. Może o no, to jest. Redfall jest jego Guilty Pleasure. Może no, tutaj tej no, się zastanawia no, ja jest... mówi, ale wytłumaczcie mi, cze, czemu ci gracze nie chcą? No nie? Framerate? No to najpierw naprawimy. I co, i nadal nie chcą grać? Na... To co jeszcze potrzeba? Content? No to nie. Wiesz, dla mnie kwestia jest taka, że pod skrzydłami Microsoftu została, nie chcę powiedzieć, że zniszczona, ale to jest przykład yy, zmarnowania swego czasu, naprawdę swego czasu, jednej z największych marek, jeśli chodzi o gry konsolowe. I pewnie jak y, powiem, zapytam Cię o jaką markę chodzi, to mi na pewno odpowiesz. Pytam Cię jeszcze, czy wiesz o jaką markę mi chodzi? Nie wiem. Powiedziałbym, że Girsy, ale nie wiem. Girsy na drugim miejscu. A na nie. pierwszym? Nie wiem. Halo. Halo? No. Halo. Bo Halo niestety skończyło się, kiedy po prostu Bungie postanowiło się uniezależnić, stworzyć Destiny i oddali prawa do Halo Microsoftowi. Stworzył Microsoft tą komórkę, która właściwie była dobra do tego, żeby odcinać kupony, nie? 343 no bo Industries. wiesz, co, ja, ja mam. Ja, ja ci powiem, że ja mam takie wrażenie, że w świecie takich jakby to powiedzieć, nikogo nie obrażając, ale takich deweloperów opowiedzmy niezbyt wysokich aspiracjach. Takich studiów, które wcale nie chcą, wiesz, wiadomo, że oczywiście każde studio niby chce osiągać sukcesy i robić rzeczy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że też są ludzie na tym świecie, którzy po prostu chcieliby taką politykę mieć troszeczkę życiową, ciepłej wody, że tak nie narobić się, ale zarobić, nie stresować się, że coś się nie sprzedało, ale żeby się sprzedało, nie musi się od razu sprzedać, rozbijać banku, ale żeby coś tam zarobić. I wydaje mi się, że wśród takich deweloperów jakby przejęcie przez Microsoft to jest taki absolutnie najlepszy moment w życiu. Ja się tak? założę, że w tych studiach, wiesz, Bethesdy, tego tych gości od Redfalla yy, i tam jeszcze paru innych studiów, oni po prostu, stary, jak, czy w Activision Blizzard, jak ich Microsoft przejmował, to oni stary zbijali sobie piątki, mówili zajebiście, bukujemy sobie wycieczki na Hawaje, stary, na wszystko, bo my teraz będziemy... Słuchaj, ja cały czas to mówię. Mhm. Przypomnij sobie trailery Forcy Motorsport. No stary, przypomnij sobie te zwiastuny. Latające samochody, rysy generowane w czasie rzeczywistym z jakimiś zbliżeniami. Path tracing, race mówiący racing, desolation. o tym, że to jest po prostu coś niesamowitego. No i dzisiaj Digital Foundry naprawdę przestało się już kryć. Nie? Jakby oficjalnie robiąc wszystkie zestawienia no mówią, no, no nie no, no, jakby Gran Turismo 7. Tak? Jakby nie ma co porównywać, na konsolach przynajmniej. Mhm. No ale tak, powiem ci wiesz, jedną tak, rzecz, że... co mnie bardzo, bo, bo teraz, y, wracając jeszcze na chwilkę do Halo, nie, mhm. że Bungie, ja ich rozumiałem, oni byli zmęczeni tą marką, oni na, na trylogii Halo, znaczy trylogia Halo była ładnie zamknięta, później jeszcze doszło to Halo 3, Halo 3 od eos było świetnie. No tak, Halo ale wiesz, zwłaszcza, zwłaszcza, że pamiętaj, że yy, ja na przykład nie byłem jakimś wielkim nigdy fanem Halo, ale to dlatego, że ja po prostu nigdy nie miałem pierwszego Xboxa, ale Halo trójka i, i tak sobie myślę później z perspektywy czasu, jak wracałem do tych gier, do jedynki, dwójki, trójki, to tam jednak było widać stary, znaczący progres. Nie tylko wynikający z kwestii technologicznych, z grafiki i z takich rzeczy, ale te gry autentycznie, gameplayowo były coraz lepsze. Znaczy Były to wiesz, ten fajnie. Forge, pamiętasz Forge, albo to, co Akati, to było jeszcze znane z, z pecetów, nie? Tam, e, czyli nagrywanie rozgrywki, ale w tym systemie, że po prostu mogłeś ten rozgrywkę później obejrzeć z każdego mhm. e, miejsca na mapie. O, e, miałeś fantastyczny później element, znaczy już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że to też e, na, tej, na tej podstawie powstała ta ma machinima, Wiesz, te filmy takie, Red vs. Blue, całe takie serie bardzo popularne, bo silnik na to pozwalał. Były takie narzędzia. Ale właśnie, zobacz, tak, Halo pierwsze wyszło dwójka, trójka, to, to były co, co parę lat gry wychodziło, co kilka lat, nie? I później była ta era, kiedy Bungie się rozstało z, z, z Microsoftem i weszła ta era 343 Industries. I był Halo 4 w 2012 roku. Po trzech latach bo tam było jeszcze kilka mniejszych gier, ale to te Halo 5 Guardians. Sześć lat minęło. Sześć lat. Nie dokończyli historii, bo Guardians się kończy cliffhangerem. Ta historia, jeśli chciałeś ją poznać, to w ogóle musiałeś, nie wiem, czy chciałeś po jakieś komiksy, książki, już nie pamiętam dokładnie, co tam było, nie? nie? Nie było nic, no nie, wiesz, co by wypełniło tą lukę. Pojawiło się Halo Infinite, które też miało te swoje problemy, że tak naprawdę te grę robili, robili, robili i musiał ktoś przyjść z zewnątrz, który po prostu poukładał tą drużynę, żeby z tego, co stworzono, wydać jakąkolwiek grę, która też była pełna dziur, jakaś taka fabularnie wydawała się niedokończona, przeskakiwała te elementy. I wiesz, ludzie są zmęczeni takim podejściem, bo pierwsze czekasz długo na coś, wiesz, chcesz, chcesz zobaczyć nie, e, dokończenie tej historii, tego nie ma. Okej, okay, no to chociaż masz, liczysz na jakąś świetną grę. I Halloween nie było złą grą, tylko chodzi mi o to, że przez te kilka lat całkowicie rozmyła się ta marka i to samo niestety, moim zdaniem, jest z Gearsami. Bo Girsy miały teraz świetną grę małą, bardzo, bardzo dobrą. Ten Gears Tactics, nie wiem, czy kojarzysz. No Kogoś? kojarzę, ale... Przyszedłeś chyba, nie? Chwilę tylko gram, ja A, nie ja... ja... ja na tamtym etapie mojego growego życia, to ja się od takich gier odbijałem. No, ale, ale ko kojarzysz, kojarzysz, wiesz, chodzi mi o to, że po prostu Gearsy były fantastyczną grą, która zbudowała między innymi grami, ale między powiedzmy tam trzecią częścią Halo i tak dalej, potęgę Xboxa. I ta marka była silna i ona też zaczęła się rozmywać no, wiesz, na Xboxie ja, One. Ja też mam takie też wrażenie, Damian, tak Cię słucham, Ty ciągle wracasz, tak lubisz wracać do tych czasów yy, Xboxa 360. Mhm. Yy, w międzyczasie mieliśmy już dwie generacje, i trochę, wiesz, czy trochę się jakby nie zamieniamy. W, wiesz, to jest tak, ciągle wracamy do jakichś czasów, w których rzekomo Xbox był jakimś, nie wiadomo czym. No, okej, okay, no, jakby nikt tego nie odbiera, że, że te czasy, tylko to było stare prawie 20 lat temu. Kurczę, nie, nie, no. masz rację, tylko chodzi mi o to, wiesz, o co mi chodzi, że nie? powstała luka. Okej, okay, zrezygnowali, powiedzieli, że nie chcemy robić kolejnego odcinania kuponów, ale nie, zagrywa, nie, nie, nie wprowadzili nowego tytułu, nowej gry czegoś nowego, który, co, co by sprawiło, że wiesz, okej, okay, nie muszę myśleć o girsach, bo mam po prostu nowy tytuł, który jest jeszcze lepszy, to jest kolejna, to jest kolejny console seller, to jest kolejna gra, dla której chcę kupić Xboxa. I moim zdaniem na Series S, Series X nie wyszła ani jedna gra, która jest console sellerem. A na, X, na PlayStation 5 to wymienisz ich 10. I to jest właśnie Problem dzisiejszego Xboxa. I to nie? jest te dziesięć, które wyszło. <laughs> Okej, okay, nie no, może, może tak jest. No nie, no ale słuchaj, no Stellar no nie, no wiesz, żeby Blade, nam jakby wyszedł Stellar Blade na Series może 10 niekoniecznie, ale kupi. przynajmniej kilka tych konsol sellerów. no jednak wiesz, no, dla każdego coś miłego się znajdzie. No, ktoś lubi gry akcji, to zagra sobie stary w Spidermana. Ktoś, A, lubi, stary, yy, Blade, ktoś lubi stary samochodówki, to zagra sobie w Gran Turismo. Mhm. albo Stellar ktoś Stelar lubi Blade platformówki no. albo Stellar Blade'a Blade ktoś lubi dokładnie, ktoś lubi jakieś tam gry, że tak powiem yy, oferujące Stelar. ciekawe doznania audiowizualne zagra w Stellar Blade'a, ktoś lubi yy, nie wiem yy, skillowy gameplay zagra w Rise of the Ronin ktoś lubi stary yy, ktoś lubi gry japońskie zagra w Ghost of Tsushima Remaster tak. Ale nie, no śmiej się, bo dużo tych gier później powiedzmy, okej, okay, wychodzi na. ktoś szuka na PC ciekawych historii, zagra w The Last of Us. Tak, tak. No ale to nie, niech to będzie, zobacz. Demon Souls Remake, o ile mi wiadomo, nie zagrasz chyba go na PC, tak? Że to jest chyba ekskluzywne. Nie, nie, nie. Ale w ogóle to też jest ciekawe, bo pamiętaj, że to jest tytuł startowy. Tak, tak. Czyli od I razu. ten tytuł konsol startowy, seller. jak on niesamowicie wygląda. Tak, i od razu Konsol Seller, nie? No. Nie, no to już nie był konsolser, ale wiesz, ale mi się wydaje, że on to, był, to mógłby być konsol seller, seller, tylko yy, pod warun tylko wiesz, no jednak dla niektórych fakt, że to jest Demon Souls, fakt, że to jest From Software, no jednak wiesz, yy, implikuje pewnego rodzaju, yy, że tak powiem, nastawienie i... Yy, yy, yy, no to nie ale jest gra dla każdego po prostu, nie jest gra dla wszystkich. nie? No, ale to, że Phil Spencer nie wiem, nie wyczuł jakiegoś takiego sposobu, znaczy nie znalazł sposobu, żeby na przykład przekonać Kojima. Bo Kojimie miał wydać jakiś tytuł ekskluzywny, jakiś miał być ekskluzm. Nie, no on, on robi boxe. ten tytuł cały czas, nie wiadomo, co tam się z nim dzieje, no on cały czas robi ten tytuł. Ale w międzyczasie już zapowiedział ekskluzywny no na to PlayStation. To jest 5. w ogóle, stary, to jest hit dla mnie, nie? Jakby no. Kojima jest dla mnie mistrzem, stary. No, ale wiesz, bo sobie zapewnił mm -hmm. zarąbistą emeryturę, on będzie tworzył dalej gry. On oczywiście odmówi, tak, tak, film, nie marci, ja już dla ciebie robię tą grę, nie? A w międzyczasie poszedł do Sony i zapowiedział Death Stranding 2. On the beach. Ale wiesz, co jest najlepsze, Juszu? A co robisz Kodzima dla Microsoftu? Coś tam robi. super gra, super gra. No. A tu i... pokazał trailer, nie? Death Stranding. Ja tego, 20 ja tego, nie, minut ja tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem, aczkolwiek, wiesz, zarzucają nam, przynajmniej yy, ja, ja czytam takie opinie, dochodzą do mnie, że, że okej, okay, rozumieją Ludzie, nasze zarzuty w stosunku do Xboxa i do Microsoftu, tak? Mhm. No bo ja to mówię trochę i to też zauważasz. Taki, Zroj takiego fana, któremu jest żal, że niegdyś y, konsola i marka, którą bardzo lubił, jest tak zaniedbywana, ale nie zaniedbywana na zasadzie, że po prostu to ją opuścił. Tylko jest taki kierunek dziwny. Obierany, nie, nie rozumiem tego. A z drugiej strony, znaczy, wiesz, zupełnie no ja nic postawa, nie mówimy no ja o PlayStation jest, stary, złego. Też jest oczywiście fana yy, z czasów Xboxa 360. Przecież Xbox 360 tak. znowu, że uderzę w te twoje ulubione nuty wracania do czasów, kiedy Xbox był wielki. Yy, to wiesz, no to oczywiście też zaczynaliśmy z Xboxem, tylko ja po prostu później wiesz, w czasie Xboxa One, ja w ogóle nie miałem PS4, nigdy nie miałem PS4 stary. Mhm. Nigdy nie miałem PS4. Ja, ja po prostu byłem wierny Xboxowi. I to były czasy, kiedy, wiesz, nawet ostatnio o tym gadałem z żoną, że to były czasy, stare, kiedy ja grałem bardzo mało tak naprawdę i jak ja sobie kupiłem, nawet nie na premierę, Xbox One, a w zasadzie żona mi go sprezentowała, to ja, stary, byłem szczęśliwy, że tam była Forza Motorsport bodajże piątka i FIFA, któraś tam część, nie wiem, 16 czy 15, które te gry dwie były w zestawie. I ja po prostu sobie... Tego swojego, tą, tą swoją potrzebę grania w gry zaspokajałem, grając w te gry na przemian. Później kupiłem na premierę yy, kupiłem na premierę yy, Red Dead Redemption 2, ale to dlatego, że ja po prostu kochałem, to była ta miłość moja z Red Dead Redemption, ta pierwsza część. I wiesz, i, i tylko że ja w czasach Xboxa Series X, ja po prostu stwierdziłem po pół roku, że ja już mam tego dość stary. Że ja po pierwsze, nie widziałem żadnych gier, które w, Fajnych, które się na tego Xboxa pokazywały. A po drugie, jakby ja nie po to kupiłem Xboxa Series X, żeby ciągle grać w gry multiplatformowe i nie mieć tak naprawdę żadnych jakichś. Wiesz, miałem takie wrażenie, że siedząc na Xboxie ten świat mi gdzieś odjeżdża tam daleko, bo ja wysiadłem z tego pociągu, stary, bo ja tu nie mam haptyki, ja tu nie mam tego, nie mam tamtego, wiesz, że, że to jest gdzieś, nie ma tych szybkich, nie ma tego szybkiego dysku, wiesz, nie ma, to mm -hmm. jest niby oczywiście szybki dysk, nie, ale raczej ten klank pokazywał ci, że dysk szybki jest po to, żeby właśnie nie było ekranu loading. Jak odpalałeś Spidermana, tego Miles Morales, to tam nie było ekranu loading, stary, naciskałeś i grałeś. Mm -hmm. I wiesz, i jakby, i, i jakby ja miałem takie wrażenie, że to, ten świat mi gdzieś ucieka. No i, i wiesz, ja oczywiście przyjąłem zawsze o tym mówię. Ja, ja byłem takie troszeczkę yy, skrzywdzone dziecko przez ten Xbox, nie? Że ten Xbox mnie po prostu strasznie rozczarował. I jakby, i ja wiesz, i marzyłem, ja pamiętam jak patrzyłem jeszcze w czasach Xboxa One, jak ten Ghost of Tsushima pod koniec został zapowiedziany i ja tak sobie myślałem, kurde, nigdy nie zagram w tą grę. I wtedy autentycznie żałowałem, że nie mam PlayStation 4, no ale też jakby, no nie byłem na tyle zwariowany, żeby dla jednej gry kupować PlayStation 4, wiesz, na, przy końcu tych, nie, tej, tej generacji. No a mimo wszystko myślałem, że że wiesz, że Series X, że jednak Microsoft, że jednak będą walczyć, że to jest najpotężniejsza konsola, bo na papierze to była najpotężniejsza konsola na rynku i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No, i, no i co stare? No, no, jeszcze... i, no i niestety, no i, no i wielkie G. Mhm. Tak ja naprawdę. się zastanawiam, co robią ludzie, bo, bo nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było. Co robią ludzie w Microsoftie odpowiedzialni za wynajdowanie nowych gier. Wiesz, takich, gdzie są prostu... na wakacjach. Tak, bo widzisz, Blueber robił no, teraz. Ale wiesz, stary, wiesz, to, dobrze Exclusive. mi teraz o tym przypomniałeś. No kurczę, przypomnij sobie Crossfire X. Ile Microsoft w tej generacji miał takich, no, nie to, że w stary w top, ale kompromitacji stary. No przecież Crossfire X, shooter, wielki shooter, potem zdaje się tam Remedy chyba miało go ratować, zrobić jakiś komponent yy, single player i tak dalej. Przecież, stary, to, to, to nie to, że się ktoś pomylił, bo ja nie przyjmuję tego do wiadomości. Ja rozumiem, że można się pomylić, wiesz, i powiedzmy, nie wiem, założyć, że Diablo 4 będzie super grą, a potem, wiesz, wiadomo, gracze tam narzekali i, i ten, ale w dalszym ciągu produkcyjnie to jest, to jest świetna gra, nie? Ale to jest, stary, to była kompromitacja stary Microsoftu. Stary, wiesz, jakby ja rozumiem, że oczywiście wszyscy powiedzą, tak, yy, y Sony wydało Concorda, który się nie przyjął, tak, który, który był, ja wiem, Ach, że tak. tak wszyscy mówią, że to, że, wiesz, że gra, która się tam po dwóch dniach żyła krócej niż muszka, owocówka, czy jakaś tam i tak dalej, spoko. Też mają swoją wtopę, tak. ale zobacz jak, micro, jak Sony to rozwiązało. Zwróciło pieniądze graczom, wycofało grę i najprawdopodobniej ją w przyszłości przywróci, bo przecież po to ją wycofało, tak, żeby, coś z tym, żeby jakoś ten pomysł ratować. Natomiast Microsoft co zrobił? Microsoft sprzedał Red Redfalla? Zajebiście, sprzedaliśmy Red Redfalla, jest super, grajcie. I naprawdę wielu ludzi... Nie może statystyka była zębolicza, stary. Tam cztery nie osoby na krzyż, to grały na, wiesz, na Steamie, nie? Ale, ale statystyka, yy, ale wiesz, ale, ale ludzie, niektórzy, naprawdę, stary, jak ja słuchałem podcasterów, czy w Polsce, czy gdzieś, to ja przecierałem oczy ze zdumienia. Ja, ja słuchałem ludzi i myślałem, co wy opowiadacie? O czym wy mówicie, stary? Przecież ta gra to jest kwadratura koła. No tak, no tam, wiesz, me mechanicznie, wiesz, ja, ja w ogóle yy, ubolewam na tym, że my pod względem pewnych elementów, na przykład interakcji z otoczeniem, jakichś mechanik prostych, wiesz, no to my cofamy się w rozwoju, bo idziemy w wyższe rozdzielczości, są piękne efekty jakieś cząsteczkowe, tekstury, wszystko pięknie błyszcze, ray tracing, ale te nasze postacie coraz mniej na przykład mają naturalnych jakichś rachunków. Wiesz, takie interakcje, ja nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że to, co robiło kiedyś, ja do tej pory pamiętam jak Adrian Chmielarz, zobaczył, to był jeden z pierwszych zwiastunów niby takich gameplayowych. Oczywiście to były później rzeczy, które w grze się nie do końca znalazły, ale chodziło o to, że zobaczył zwiastun The Division i tam była taka sytuacja, jak normalnie postać w grze, wiesz, wchodzi w interakcję z, z przedmiotami. Już nie mówię o tym zamykaniu drzwi, czy na przykład ale na przykład jak podnosi ręką płynnie przedmiot ze stołu i ty to widzisz. I to jest, wiesz, nie... Że tam machniesz ręką w powietrzu i nagle szklanka znajduje się w twojej dłoni, czy coś w tym stylu. A my teraz nawet tego nie mamy w grach. I, no tak, i... tylko wiesz, akurat to jest, to jest ciekawe, co mówisz, tylko ja akurat y, mimo wszystko jakby. Znaczy wiesz, ja to ja widziałem na przykładzie, że gra. Porównaj sobie na przykład wiesz, ale... Red Dead Redemption 2 i nie, no jak rozumiem, tam rozumiem, Ale to jest. wiesz, Ale to, Ja nie Outlaws, oczekuję, że w każdej grze tak będzie, dlatego że ja wychodzę z takiego założenia, że, że gra to jest jednak gra. Jeżeli chcesz, żeby było tak jak w życiu, no to masz życie za oknem, to wyjdź na dwór. Natomiast ja jestem w stanie przyjąć, że ze względu na różne decyzje artystyczne, twórcze i tak dalej, i tak dalej, twórcy mogą pewne uproszczenia robić, pewne skróty myślowe, gameplayowe i tak dalej, i tak dalej, no bo granie jest rzeczywistością. I oczywiście są gry, które, tak jak mówisz, Red Dead Redemption 2, tam jest, wydaje mi się, że tam też jest pewnego rodzaju zamierzenie twórców, że jakby oni chcą stworzyć świat, który, w którym ty się czujesz i w którym ty jesteś i ten świat jest taki, wiesz, no niesamowicie tak. śmieszny. Ja po prostu, już tak podsumowując to, to, to, to wszystko, całą tą dyskusję naszą, że my moglibyśmy o tym PlayStation też mówić, bo ten Concord to jest taki dobry przykład, aczkolwiek ja wiem, że, że tobie się podobała gra, ale to chyba była kwestia tego, że nie wiem, może coś, coś Sony źle, źle zrobiło z tą grą, jeśli chodzi o sprzedaż, nie? Nie każdy był gotowy za tą grę zapłacić wiesz, co mi się wydaje, i może że, jak mi ja, ją Ja nie darmową. zamierzam jakoś specjalnie, wiesz, Concorda bronić, natomiast ja mam takie też wrażenie, że jednak, jak, jak sobie na przykład porównam Concorda do Redfalla, stary, wiesz, no, ja nie jestem jakimś y, omnibusem, ale, mhm. ale w Concorda mi się fajnie grało. Nie mówię, że tak. to jest y, najlepsza gra na świecie, w którą grałem i tak dalej, natomiast Redfall... No to była katastrofa, stary. To była katastrofa, stary. Ta gra się pod żadnym względem nie broniła. Mm -hmm. Jakby mm -hmm. dla mnie granie w Red Folla to było... Ja pamiętam, jak wyszedł, patrz, 60 klatek. Ja odpaliłem Red Fala. I to dalej była katastrofa. No bo to Tam nie nic po prostu w to, tej grze nie... To była I takie oni chyba też się Już chyba wyłączają serwery. Znaczy, tego nie, red... Czy już znaczy, wyłączyli tak się, ta mi się wydaje, że, że, że jak coś zrobią, to może będzie można grać offline. Ale nie. To już tak wracając. Do, do tego, że w Xboxie niestety nie ma ludzi, którzy by mogli na przykład wejść na tego Steama, na którym się pojawia tyle gier w tym early i tak dalej i wyłapać te potencjalne tytuły, dać zawsze gotówki ludziom, albo dać wsparcie studia, żeby te projekty były dokończone i żeby one właśnie zasiliły tego Game Passa właśnie ten. Bo bardzo ciężko jest wyłapać y, tytuły, które od razu będą jakimiś wielkimi hitami. No nie? My to cały czas mówimy o tym, co kiedyś na Xboxie fantastycznie funkcjonowało. Ja nie wiem, jak to teraz wygląda, ale pamiętaj, że Xbox miał ten taki program dla, y, dla twórców gier Indie i, y, i no tak, bardzo to wiesz, wspierał. Tak, ale mi się wydaje, że nie możesz opierać y, siły swojej platformy na grach Indii. To musi być jakaś taka zrównoważona strategia. I wydaje no, mi się, tak. że Sony, mimo wszystko, koncentrując się jednak, wiesz, ja cały czas nie zagrałem w Spidermana dwójkę. Ba, ja nawet nie zagrałem w Spidermana jedynkę. Ja grałem tylko w Spidermana Miles Morales. Mhm. I wiesz, i, i no jednak, ja rozumiem, że ludzie będą zawsze krytykować, że Sony robi te gry z otwartymi światami, jak coś ala la Ubisoft i tak dalej. Ale po pierwsze, produkcyjnie, jakościowo, no to jest jednak, wiesz, to jest AAA taki pełną gębą. No a po drugie, no pokaż mi ekwiwalent takich gier po stronie Microsoftu. No bo chodzi mi o to, że wiesz, że to nie jest tak, że Forza Motorsport, my mówimy, tak, spoko, model jazdy jest ok, Ale ta gra opiera się na po prostu łażeniu po jakichś menusach z plakatami, z kolejnymi wyścigami. Czyli coś, co może byłoby fajne 20 lat temu, jak graliśmy w Forza Motorsport 2. A nie dzisiaj, stary. Jak zwłaszcza jak spojrzysz na Gran Turismo, gdzie masz całe rozbudowane wiesz, show, showroomy, oglądanie tych samochodów, kupowanie, sprzedawanie, jakieś wiesz, podziwianie tych wszystkich elementów i tak dalej, i tak dalej. A do tego jeszcze yy, równie, udany, równie udany gameplay. Znaczy, co, ja bym żeby... chciał dowiedzieć się a propos tego, na jakich zasadach, yy, jak się współpracuje yy, właśnie studiom ze, z Microsoftem, bo widzisz, cały czas chciałem... Bardzo dobrze, Microsoft że... płaci, a my tworzymy gry. No tak, ale cały czas chciałem właśnie powiedzieć, że The Chronos, The New Dawn, czyli ta nowa gra Blueberów, ona powinna z... zostać wykupiona przez Microsoft na zasadzie ekskluzywności. Że oni powinni zapłacić tam, nie wiem, włożyć tam, nie wiem, 10, 20 milionów i wykupić tą ekskluzywność na pół roku i tak dalej. Tylko z jakiejś przyczyny to się nie wydarzyło. Może, może się mylę, może tak się wydarzyło, ale poprzednia gra oryginalna, The Medium, miała tą czasową Xboxa. I nie wiem, dlaczego w tym przypadku tego nie ma. No tak, ale wiesz, ale znowu, no słuchaj, no jakby z całym szacunkiem dla jakby Bluebera. To, to nie jest moim zdaniem studio, które jest gotowe na, na tworzenie dużych system sellerów nie wiem, pokroju Wiedźmina mhm. wiesz, no taki tak jak CD Projekt czy Cyberpunka jakkolwiek to oczywiście nie są gry ekskluzywne, tak, ale wiesz do czego zmierzam chodzi mi no o tak, to, że CD CD Projekt to jest studio które sobie po prostu postawiło za cel chcemy tworzyć nie to, że najlepsze gry nie to, że wielkie gry, tylko chcemy być po prostu na topie, chcemy być w świecie i, I to im się w jakimś sensie udało, stary. CD Projekt wyrobił sobie pewnego rodzaju markę i okej, okay, być może to nie jest jeszcze Rockstar, no ale jednak CD Projekt to nie jest studio, które jest, wiesz, mm -hmm, chłopcem tak. do bicia. Natomiast Blober to jest, wiesz, to oni zrobili, zaraz będziemy pewnie o tym mówić, zrobili Silent Hilla drugiego, no ale to jakby... Na czym polega ich wkład stary? Ja y, za, że, zarzucę mhm. ci taki temat, będziesz mógł oczywiście ich bronić, ale tak. to jest w dalszym ciągu gra, która scenariusz jest gotowy, wszystko jest gotowe, to jest tylko kwestia odświeżenia. Ja rozumiem, że oni dzisiaj mają swoje pięć minut, blober, blober, tu wiesz, przed chwilą wydali Silent Healy, teraz, teraz ogłosili, wiesz, y, tego, Kronosa tego Kronosa i tak Kronosa. dalej. Ale szczerze powiedziawszy, ja nie wydaje mi się, żeby nawet ten Kronos, bo ja na przykład, wiesz, ja obejrzałem i, i znowu, no jakby... To nie, nie, nie kupujecie nie te lata 80 -te, alternatywna y, w Polska, lat 80 science fiction. Nie, nie kupujecie ten klimat jeszcze. Znaczy ja bym chętnie do Medium wrócił, powiem ci szczerze, z tych wszystkich gier Blobera. Tak. Yy... Medium miało fantastyczny pomysł. Mnie, po prostu w pewnym momencie mnie ta gra Bo wydaje mi się, zwęczyła. że tam chyba nie było jakichś duchów. Tam raczej była... Tam nie było żadnej walki takiej jak w Silent Hill czy w No nie w chcę ci, Hillu, ci zdradzać, tak? nie, bo to jest... Bo to nie była gra, w którą można grać, wiesz, i kumbaja spokojnie jest. Tam był fantastyczny... No, ale trzeba było się skradać i można było duchy z szafy wyskakiwały? No, były, były rzeczy, które mogły cię przestraszyć. To się to... to, to bez uznań. Ale chodzi mi o to, że Aha. tam był fantastyczny no, to pomysł nie na mechanikę jakby funkcjonowania w dwóch wymiarach, w dwóch światach jednocześnie. Po prostu sterowałeś dwoma postaciami na podzielonym ekranie w dwóch rzeczywistościach, wiesz, dwóch jakby wymiarach astralnych. Znaczy, na pewno to jakoś było wytłumaczone jakoś, że, że ja nie chcę tutaj za bardzo y, komentować, ale tam był fajny pomysł na, na mechanikę. E, no ja to Mimo, pamiętam. że to była taka gra w stylu właśnie tych takich y, y, tych, tych właśnie Silent Healy, tych Resident Evil, tylko że zrobiona Współcześnie, nowocześnie, no nie bez, bez bagażu jakiś ty. Jakiś A Silent Hill 2, no to możemy rozmawiać, jak chcesz, możemy przejść teraz płynnie w ale jeszcze tylko, Ale jeszcze to zakończmy tylko temat jeszcze Microsoftu, bo jeszcze taka mi teraz znowu przyszła do głowy. Nie Złota wiem, czy miasta. pamiętasz, była jakiś czas temu konferencja Microsoftu. W sensie mówię jakiś czas temu, ale to mogło być nawet rok temu. Mhm. Któraś z kolei tych konferencji Microsoftu, na których Phil Spencer wystąpił w tej koszulce Heksena. O właśnie. I i ja tak sobie, stary, ja, ja zawsze to mówiłem, że moim zdaniem Microsoft kompletnie nie umie w marketing i w PR, nie? Bo, bo jak spojrzysz na to z perspektywy czasu, jaka to jest żenada, stary. No po prostu ktoś w pr sobie wymyślił, dog założysz koszulkę Heksena i potem zrobimy taki faz, że taki będzie viral, że ludzie będą myśleli, że oto Heksen gdzieś tam się szykuje i będzie jakiś następca, nie? I faktycznie tak się zadziało. Tylko co z tego? Tylko, że problem z Hexenem jest taki, bo to, bo to tak, bo to było ponad rok temu, jak on się pojawił to chyba gdzieś był, e, był, był czerwiec 2023 roku, ale ja nie wiem, czy to nie miało w związku z tym, że patrzcie, przy, patrzcie, mamy... Bo to chyba Hexen, ja się mogę mylić, ale nie wiem, czy Hexen nie należy do Activision i czy to nie było jakiś taki motyw, że, że po prostu f, f, pokazujemy nowe IP, no nie? I znaczy nowy IP, co ja Nie Nowa IP, tylko po prostu, że pokazujemy, dajemy takie mrugnięcie okiem, że teraz Heksen jest nasz. I mogę sobie koszulkę y, wrzucić. Tak? Nie no. Wydawcą był ID Software, nie? Czy it, Ja mówię It Software, tak z, z łacińska. Yy, więc zakładam, że Heksen należy do Microsoftu, tak jak. Chociaż no ale... widzę, że Raven Software był twórcą. No, no a w tak, bo... Raven Software tworzył któreś tam Call of Duty, więc. No tak, a może, Raven Software jest, jest. Tak, tak, tak. No, to no tak, nim... no ale wiesz, ale znowu, wiesz, ja to rozumiem, tylko wiesz, tylko że ludzie myśleli i się spodziewali, że o to będzie jakieś tajemnicze ogłoszenie i że. Nie wiem, może powstanie ten heksy, tylko moim zdaniem, nawet jeżeli ktoś na to wpadł, to ta rozpiętość czasowa jest tak długa, że już wszyscy zdążyli o tym zapomnieć, stary. No, że no... wiesz, że to, to raczej świadczy, że to jest raczej PR robiony nie wiem, gdzieś na zasadzie takiej... Nie wiem, właśnie takiego... U, zrób. To teraz y, niech Hideo Kojima założy koszulkę y, z napisem y, nie wiem, kocham Polskę. Nie, Super Mario. Albo Super Mario. No dokładnie. No. Wiesz, to jest takie... No super, no okej, okay, no dobra, może zmienimy takie akcje, niech to będzie, ale stary, no, jak, jaki jest sens w ogóle tego, mm -hmm, nie? Mm -hmm. To może zmieńmy troszeczkę nastrój naszej tak, rozmowy. Tak, zmieńmy, nie, zmieńmy. Stary, zmieńmy bo... na, na, w... będziemy rozmawiać co ostatnio graliśmy. A skoro też wywołałeś temat Silent Hill 2, no to, yy, no, muszę, muszę też yy, powiedzieć, że zagrałem, przeszedłem i mam coś do powiedzenia. Na wstępie to już tylko tak zaznaczę, że yy, grę do recenzji udostępnił e, Blueber Team, więc e, jeśli ktoś uzna, że... Najlepsza polska firma. Tak, że, że ja dzisiaj słodziłem Bluberowi i y, dlatego, że tak się stało, to, to, to nie. To nie o to chodzi. Ale jesteś usprawiedliwiony, bo to jest jednak polska firma. No tak, wiesz, jako, jako Polak patriota. Wiesz, to, to jest tak jak y, reprezentacja Polski, no. Będę dumnie ja wiem, wspierał są... każdą polską firmę, która robi dobre gry. Dobre gry. Chociaż e, z, z tym jest różnie. <laughs> Bo czasami mi się zdarzało w przeszłości nie No dobrze, ale to jeszcze szczerze. zanim zaczniesz mówić o Silent Hillu, to, to co ten Blober takiego zrobił? Z tego, co ja pamiętam. Znaczy, poza wspomnianym Znaczy, medium, ja bardzo lubiłem e, serię Layers of Fear. Te pierwsze. Ale oni w się rozumie... specjalizują generalnie w, hor w horrorach, tak? Znaczy, oni zaczęli dawno, dawno temu od bardzo takiej, nawet nie chcę wymieniać tytułu, żeby to nie od Takiej gry, która zupełnie im nie wypaliła. I... Potem właśnie zrobili Layers of Fear. I Layers of Fear okazało być się takim świetnym horrorem bez walki, bardziej takim, ale czy moim zdaniem tam było coś więcej niż to był Walking Simulator. To była naprawdę interesująca gra, świetnie budowała klimat. Ja jak grałem na słuchawkach, no to miałem naprawdę ciarki. I to mi się strasznie podobała ta gra. No to była jedna z takich gier które budują cały czas napięcie, mimo właśnie, że z nikim nie walczy, że tak właściwie nie da się zginąć, nie? Oprócz tam jakichś takich momentów, gdzie coś ale się dzieje. Ale ona wyszła y, tylko na PC-ty czy, czy też na konsolę. Czy z tą serią Layers of Fear jest tak, że y, one, ona y, wyszła na wszystkie konsole, Znaczy, ja nie wiem, y, y, y, czy ona wyszła w tym samym czasie, ale ona właśnie już wyszła na wszystko, nie? I ona wyszła hmm, na Linuxa, czyli... i na Switcha, i na PlayStation 4, i na, na one, więc to jest to. Więc nie jest tak, że jakby. Blueberry Team miał na swoim koncie jakieś tam, jakieś tam tytuły, no nie? Ale moim zdaniem to była taka pierwsza gra, która im nie tylko wyszła, ale też było takie uznanie krytyków, jak się mówi, nie? Tam Krytyka, Critically Acclaimed, nie? Tak z angielskiego, że tak się wyrażę. I zaraz no, jest potem. PlayStation. Tak, i zaraz potem wypuścili Obserwera i nie wiem, ale to... Kojarzę, tak. tak mam, to, to... mam to nawet na, na PlayStation. Też Ta, taki nie, bardzo ma, albo fajny... nie mam, tylko, tylko miałem przez chwilę, jak miałem, bo to zdaje się w którymś momencie wpadło do, do Game Passa. Właśnie, to obserwer, ale y, znowu, czy tam można zginąć i... Wiesz, bo ja bym, ja bym na przykład chętnie pograł w, takiego, w taki horror, który by mnie straszył, ale ja bym wiedział, że mnie tam nikt nie wyskoczy i mnie nie zabije, bo to mnie bardziej przeraża. Oj, no to nie wiem, czy obserwer jest dobrą dla ciebie, nie? Bo obserwer zaczyna się tak dosyć spokojnie, nie? Bo, Naprawdę? Jest... Czy nawet obserwer jest grą, w której można zginąć? Znaczy, ja nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że tam były takie momenty skradankowe, gdzie trzeba było bo... pewnych rzeczy unikać. Nie chcę ci za bardzo zdradzać, bo ja hmm. nie wiem na jakiej zasadzie, czy, czy e, dla ciebie wiesz, e, zginąć to jest wtedy, kiedy masz walkę, bierzesz tam, jakiem, siekierę w, w rękę i jakiś demon może na ciebie naskoczyć i zginiesz, tylko po prostu czy na przykład. Może być jakaś taka sekwencja, że coś ci wyskoczy i musisz powtarzać? Nie, eternie. może być sekwencja, że coś mi wyskoczy, tylko że jakby teraz, jak sobie o tym myślę, to bardziej chodzi o to, żeby to coś wyskoczyło i mnie przestraszyło, ale niekoniecznie. Pamiętasz tego Silent Hilla darmowego, tego który wyszedł przy okazji jakiejś tam konferencji, co żeśmy o nim gadali swego czasu jeszcze z Rafałem? I no to tam był ta, taki motyw, jest taki, że, że trzeba uciekać i goni cię jakiś taki, taki dziwoląg. No ale ten dziwoląg możecie złapać. Znaczy, Jak cię, to cię złapie, ja to tak. giniesz. To, to, ja, to, ja, to tak. ja się takich rzeczy boję. Jakby to było na zasadzie, że ten dziwoląg cię goni, ale tak naprawdę i tak nie możecie złapać. Tylko to bardziej chodzi o to, żeby wywołać efekt yy, strachu, lęku i tak dalej, a, a jednocześnie, żeby to nie było na zasadzie, że, że właśnie ja, jak się zatrzymam, to on mnie złapie i ja zginę. Ym, no znaczy, to okej, okay, to jakby wywołanie znaczy nie, to tego ja efektu okej, okay, ale... Ja, ja wiem, że... Y, znaczy, wiem. Ja nie przeszedłem serwera. Ja przeszedłem jakieś trzy czwarte. I generalnie to jest bardziej taka gra, która buduje atmosferę. Ty jesteś swoistym takim detektywem, który, mhm. y, no... To, że jesteś obserwerem, pozwala ci podłączyć się do, do, do, do zmarłych i odczytywać pewne sekwencje, z których później ty możesz jakby układać, co się wydarzyło i tak dalej, wiesz, po prostu ha hakujesz, wiesz, implanty mózgowe, no nie, we, y, y, y, ludzi, którzy, którzy zmarli i, wiesz, i tam jest dużo takiego, takiej psychodelii, ja bym powiedział, wiesz, w tym kierunku mszedł, dużo takiego horroru Um, właśnie psychodelicznego, nie? Mniej, mniej jakichś demonów, które ci wyskakują, wiesz, takie rzeczy, tam, tylko tam... Tylko tego, co ty tam odnajdujesz, czego się dowiadujesz, e, moim zdaniem fajnie zastosowano tam taki... taki, taki e, to takie... E, coś, co dzisiaj ja bym powiedział jakąś taką e, e, e, retro-future, nie? Taki retrofuturyzm. Czyli coś, co, powiedzmy, w, w, w, kiedy Ridley Scott tworzył Łowcę Androidów, no to on sobie to wyobrażał, że tak będzie wyglądała przyszłość. Ale wiemy, że przyszłość ta 40 lat później nie wygląda tak i to wszystko wygląda archa archaicznie, ale ta gra jest stylizowana na to. Wiesz, no, nasz główny bohater, ja, to ja, którego ja gra... gra... Ja grałem w Observera. No. Tak, tak. No, Przynajmniej początek, Polonezem, no. Rutger Hauer podkłada głos pod niego. No więc klimat jest świetny, naprawdę. I to jest coś, co uważam, że yy, Bluberowi się udało i to Bluber potrafi. I to jest, to jest ta moc. I mi to było taką. Bo ja, ja, wiesz, no nie, nie wiem, czy chcesz mi Ci teraz wszystkie takie ciekawsze gry wymienił, ale może aż nie było. Nie, bo tak ja dużo nie wiem, tego czy Bluebird tyle zapłacił, żebyśmy im robili taką reklamę, tak. więc może przejdźmy od razu do tak. Silent Hill. <laughs> tak. tak, więc Silent Hill to jest, ciekawa, to jest ciekawy przypadek, bo, bo to jest gra, którą oni zrobili na zlecenie. Na zlecenie. Mhm. I nie wiem, czy to było na zlecenie na takiej zasadzie, że poprzednie ich gry były na tyle dobrą wizytówką, że Konami do nich się zgłosiło, żeby zrobić, czy może jakoś ktoś z Blubera wyszedł z inicjatywą, że słuchajcie, macie świetną markę Konami, chcemy zrobić nową wersję gry. Tego nie wiem. Może gdzieś to jest w jakimś wywiadzie dostępne. Bo nie, może... no wydaje mi się, że to są takie decyzje mhm. wiesz, no samego Konami, nie? Że Ta. oni też stwierdzili, że tam ci mają Resident Evil i wiesz, i wszyscy w to grają i się podniecają, no to... No tak, tylko jaki jest problem z Konami, no nie? Bo e, zanim przejdę do samego tego tytułu, bo wiesz, Konami wszyscy uważali jeszcze parę lat temu, że się skończyło. Był ten rozbrat z Kojimą, była były te problemy, że nie chcemy robić nowych gier, że tylko nas pacinko interesują, takie, takie rzeczy. Pamiętasz, był taki moment. No ale okazuje się, że wiesz, po tych latach, no nie... Te, te, te, te pogłoski o śmierci Konami były przesądzone. Ty, jaka jest kwestia z Silent Hillem? Silent Hill to jest jedna z takich no, chyba najbardziej znanych marek horror horrorów no nie? i tych części, w ogóle tych gier było mnóstwo. Też mógłbym tutaj wsiąść, otworzyć Wikipedię i wszystkie tam dziewięć ty Wiesz, Konami podpis... na pewno nie umarło, bo Konami teraz podpisał, nie wiem czy słyszałeś, umowę z FIFA na promowanie jakichś tam y, rozgrywek FIFA. A w World tym i Cup, e, tak? FIFA World Cup w E football. Aha. Więc wiesz. No tak, no to, no, ciekawe, ciekawe, czy to oznacza, że ta oficjalna gra y, FIFA nowa to po prostu będzie teraz PES. Ale, jak, ale, ale wiesz co, FIFA. ale ja, ja bym po prostu płakał, jakby zmienili <laughs> i football na FIFA. Po prostu, centralnie. <laughs> I to by był już koniec, to by było coś tak pięknego. No historia, nie wiem, na takie przypadki, ale to by było coś najspanialszego jakby się wydarzyło. W każdym razie, ja, ty... muszę ci, ja muszę mm -hmm. ci powiedzieć z całym szacunkiem, na chwilę kradnąc ci ten show Silent Hillowy, tak. że jednak e, naprawdę FIFA wreszcie po tych 30 latach, czy 20 paru latach od swojego... Nie, to 30, 94. patrz, to, to w zeszłym mm. roku, nie, w tym roku jest de facto... E, FIFA 94 to była, nie? Ta, ta pierwsza, nie? Mhm. E, więc wydaje mi się, że wiesz, że, że, że FIFA jest naprawdę przyjemną Fifą, przyjemną grą piłkarską, za drogą, oferującą za mało zmian rok do roku i tak dalej, o czym już rozmawialiśmy, ale, ale się przyjemnie gra. Gameplay jest fajny, jest jakaś taka bezwładność tego gameplayu, taki jest dość naturalistyczny. No, ale dobra, wracamy do Silent Hill. Mhm. Znaczy nie, bo, chodzi o, bo, bo w całym tym moim wywodzie chodziło o to, że kiedy Silent Hill w 1999 roku powstało, to właściwie zaraz później powstało Silent Hill 2, 3, 4, The Room i tak dalej, i tak dalej. I właściwie do e, chyba 2012 roku, kiedy, kiedy wyszedł Downpour, no nie? Jakby cały mhm. czas coś się pojawiało, nie? Tam były czy to gry na, na PSP, czy na Wii, wiesz, no, była taka świetna część e, Silent Hill Shadow Memories. I po prostu marka żyła. I później był ten moment i na pewno pamiętasz, chociaż jak powiedziałeś, PlayStation 4 się nie interesowało, wyszło PT. Playable Teaser. I to PT to był taki fenomen, bo to, to było coś jak, te, jak, ta, jak ta część Short Message. Czyli Aha. to była taka takie, taki, taki vertical slice gry. Ale to było, ale to było płatne, czy nie? Czy to nie, było nie, domu? to było dostępne do każdego, to w, zniknęło i w ogóle ja mam oryginalną, znaczy Ja mam PlayStation 4 premierową, na której to P.T. jest zainstalowane. I Jeśli masz to zainstalowane, to jesteś w stanie nadal w to grać. Jeśli nie masz zainstalowanego, to nie ściągniesz tego, nawet jeśli to już było w cudzysłowie kupione, bo to była darmowa rzecz, ale nawet jakby jest przypisana do twojego konto, tego, tego nie ma. Aczkolwiek y, wiem, że moderzy czy jacyś tacy twórcy pecetowi odtworzyli P.T i można chyba na pececie zagrać w PT. Ale PT to właśnie było takie doświadczenie, takie coś, co chyba by ci się spodobało, bo generalnie chodziłeś po prostu w takim korytarze, jakby w kółko i ciągle coś się działo. wiesz Tu zadzwonił telefon, tu coś. Po prostu tu się gdzieś drzwi otworzyły. I to było naprawdę taki wycinek jakiejś, jakiejś historii. To, to miała być taki smaczek gry, którą Kojima ma robić z... Ch chyba jest z Guillermo Microsoft. del Toro. Tak, blisko. z del Toro I to się nigdy nie wydarzyło. I minęło 10 lat do momentu, w którym po prostu pojawił się The Short Message. Tam wcześniej podobno jakiś, jakiś, Ja tego nie widziałem: Silent Hill Ascension, no nie? To było coś w stylu takiego interaktywnego wideo, gdzie wybierałeś po prostu ścieżkę. Trochę jak w, jak w, w, w tych grach paragrafowych, nie? że po prostu decydujesz co chcesz, ale, ale to nie była gra per se. I chodzi o to, że po prostu ta marka została zaniedbana. I Silent Hill 2 jest właśnie takim. Ten remake, no nie? To jest, to jest przywrócenie tej marce pewnej ym, świetności, albo też y, nie tyle, że to jest świetności, no, ale też przypomnienie o niej i nowym graczom, i to jest też ukłon w stronę tej, tej, tej rzeszy ludzi, którzy y, w cudzysłowie, ale na tej serii się, można powiedzieć, wychowali, którzy mają bardzo dobre wspomnienia i są w stanie, powiem ci, widziałem, byłem świadkiem pójść na noże, broniąc tą serię. To jest, to jest bardzo ciekawe, no nie? I, e, i Silent Hill, jeśli chodzi o, o tą drugą część, no to ona miała już swoją taką wersję remasterowaną i to była część taka Silent Hill HD Collection, gdzie właściwie poprawiono troszeczkę grafikę i wszystkie te dialogi, wszystkie, te wszystkie, ten dubbing został zrobiony od nowa. Bo, bo ten, ten pierwszy, moim zdaniem, mocno był, trącił myszką, więc moim zdaniem ten drugi był lepszy, ale wiesz, dwójka to już jest remake, to jest gra zrobiona całkowicie od nowa na podstawie scenariusza, na podstawie tej historii, ale są pewne rzeczy zmienne. Mm -hmm. I teraz ja nie jestem ekspertem od Silent Hill 2, więc ja nie jestem w stanie tutaj, oprócz tego, wiesz, takich oczywistych rzeczy, które widzisz po prostu, jak patrzysz na te dwie gry obok siebie, wiedzieć, co na przykład zostało zmienione w scenariuszu, jak zostały zmienione zagadki, co zostało dodane, co zostało odjęte i tak dalej. Ale z tego, co widzę, to rdzeń, historia wiesz, naszego bohatera jest właściwie taka sama, nawet chyba te warianty zakończeń, bo to sobie później doczytałem też, też właściwie są yy, podobne czy takie same, nie, nie? Więc Silent Hill druga część tak tak mówiono, to nie jest gra, którą powiedzmy można powiedzieć, że Bloober yy, pokazuje, że, f, yy, yy, że to jest ich tytuł, który ten nie, to jest gra, którą na lecenie, ale widzisz, to jest kwestia tego, czy z, dostajesz leczenie i czy ty do, dowozisz tą grę. I yy, jako, jako człowiek, który Nigdy nie przeszedłem z Silent Hill e, dwójki, nie? więc ja wchodziłem taką czystą głową, do, e, wiesz, podchodziłem do tej historii. E, starałem się nawet unikać czytania jakichś, czy słuchania jakichś opinii i recenz recenzji. Oczywiście znałem e, tę historię, oglądałem filmy, ale jakby każda z tych części opowiada e, e, historię dziejącą się w tym mieście, ale w zupełnie e, z innej perspektywy, z innych... E, e, jakby bohaterami są inne postacie, więc... E, więc ten, ten, ten wybór, no nie, że zaczęli na przykład, dlaczego nie zrobili, powiedzmy, tak mówić, zadać takie pytanie już, dlaczego na przykład nie zrobili pierwszej części, no nie remake'u, tylko od razu się sięgnęli po drugą. No bo to ta druga była tym fenomenem i ta, i właściwie ta historia tej drugiej jest taką historią zamkniętą. Nie trzeba, nie trzeba wprowadzenia, nie, nie trzeba do niej jakby dodatkowych, nie trzeba jej kontynuować, nie? No. ale żeby nie wiem, no dobrze, y ale to. to... Okay, nie no to, wiem, no. Znaczy nie, bo zastanawiam się od, których, yy, yy, yy, od którego takiego elementu zacznę. Dla mnie fabularnie to jest o tyle ciekawa gra, że kiedy ja zacząłem w nią grać, no to, to była historia gościa, który przyjeżdża do tego miasteczka Silent Hill, bo dostaje list z zagrobu, jak to się ładnie mówi. Trzy lata wcześniej zmarła mu żona, a teraz dostaje list, którym ona... Opowiadam mu, że jest to miejsce, do którego zawsze chcieli, właśnie, który, który jest taki dla nich ważny. Zawsze chcieli tam spędzać czas. Wiesz, jest zaskoczony tym. Wszystko się tak snuje, też tak sentymentalnie. Yy, I my po prostu wchodzimy do tego miasta. I to jest ciekawe, że yy, to miejsce od razu, wiesz, budzi jakiś taki. Wiesz, to jest to spokój. Jest, to jest, to niepokój, bo to jest miejsce totalnie opuszczone, nie? I mhm. e, w, wpadasz do... W ogóle najpierw zanim się pojawisz w samym mieście, no nie? To musisz taką ścieżką e, m, mglistą e, przez las przejść do jakiegoś cmentarzu, gdzie poznajesz pierwszą postać, nie? Więc pierwsza jak, dziewczyna Angela, którą poznajesz, no nie? Też też jakby odradza i w ogóle wiesz, pójść się do tego miasta, no nie? Że, że właściwie to tam nie ma potrzeby, że, że po co, no nie? To, to, tam nic dobrego ci nie spotka, no nie? Ale ta potrzeba, no nie? Sprawdzenia, zobaczenia, czy faktycznie ta, ta, ta żona tam jest, wiesz, takie niekwestionowanie tego, czy, czy to może być prawda, nie? Bo my nie znamy, wiesz, jako, jak, jak my poznajemy tę historię, to my ją poznajemy tak, jak ona jest przedstawiona w grze. Czyli nie mamy jakichś takich e, informacji, na przykład, co się stało, jak zginęła e, Dlaczego, kiedy, i tak dalej. Mam po prostu tylko taką, taką, taką, taką pierwszą motywację, no nie tego tak żeby po prostu iść. I moim zdaniem, co, jest, co trzeba przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza no w tej historii, to jest to, że to jest ten główny motywator nas, żeby przez to miasto w ogóle przechodzić, nie? bo tam naprawdę yy, wiesz, widzisz rzeczy które w każdym normalnej innej sytuacji, to nie, to obracasz się na pięcie i wychodzisz, nie? Bo zaczyna się spokojnie, no wiesz, no jest wszystko opuszczone, zniszczone, yy, nie wiesz dokładnie, czy tam doszło do jakiejś katastrofy, czy, czy coś się wydarzyło, no nie? Po prostu nie spotykasz żadnych ludzi. Pojedyncze postacie, które są istotne dla fabuły, yy, czy w ogóle dla historii, to jest wszystko, naprawdę. i to jest, i to jest dla mnie interesujące, jak w tej historii nie, ten główny bohater się motywuje do tego, żeby robić naprawdę niesamowite rzeczy. Znaczy, wiesz, że to. Na przykład, nie jesteś w sytuacji, w której musisz wyciągnąć coś ze ściany, które jest jakimś. nie wiem, która jest, ta dziura w tej ścianie to jest jakiejś jakaś, jakaś czarnej mazi pełna, nie, i ty tam wkładasz rękę głęboko. Gdzie to wyciągasz? Ja tak sobie myślę, może to jest jakaś alegoria, może to jest jakieś nawiązanie do tego, do, do sięgania czasami, wiesz, do zakamarków swojej własnej duszy, wyciągania pewnych elementów, nie? Ale musisz po prostu przyjąć, że dla, ty, dla, dla tego, dla, dla Jamesa, nie? do Gwenbadera, nie ma, nie ma jakiegoś takiego. Nie wiesz, ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. No, Jeżeli ja nie wiem, czy ci pokazywałem, chyba powrzucałem tam taki moment, że. Nie wiedzieć czemu, no nie, bo, bo nie wiem, czy tam po prostu wcześniej pojawiała się taka informacja, że trafiasz do talety, też wypełnioną po prostu nie wiesz czym, czym, czym czy, czy, czy, czy, czy tą mazią, czy gównem, czy coś takiego i bohater po prostu wkłada tą rękę i wyciąga, wiesz, wiesz przedmiot, który jest istotny później w, w rozwiązaniu w tam zagadki, no nie, bo wiesz, to cała gra jest jakby e, takim miksem eksploracji i walki. I to, co mi się bardzo podobało, to ta eksploracja, bo ta eksploracja jest o tyle ciekawa, że dosyć wcześnie na, na, w każdym takim większym miejscu, nie? Zaczynamy od tego, że znajdujemy mapę. I na tej mapie nasz bohater bardzo często, jak coś znajdzie, albo coś, coś ważnego jest, nanosi notatki i my te notatki później widzimy. I to bardzo pomaga w tym, jak my, jak my ten świat jak badamy, jak coś znajdujemy, bo, wiesz, Niektóre zagadki czy niektóre rzeczy to polegają na tym że idziesz do punktu A, w tym znajdujesz przedmiot B. Przedmiot B otworzy ci wcześniej zamkniętą bramę C, za którą będziesz Ale miał... Ale musisz go owinąć taśmą klejącą. Na przykład mogą być takie sytuacje, że znajdziesz jakiś inny przedmiot, ty, który dopiero w połączeniu... Z Wiesz, no jedna z pierwszych zagadek no, polega na tym, że musisz uruchomić melodię na, w szafie grającej. Nie, znaczy uruchomić szafę grającą w, w, w takim opuszczonym barze. Nie? I to, co robisz? No znajdujesz jeden kawałek płyty, później gdzieś przeczytasz notatkę, że w innym miejscu nie ktoś był, ale uciekł i zabrał, w ogóle zniszczył tą szafę, urwał ten kawałek, złamał płytę na pół, gdzieś pobiegł, czy chciał coś naprawić. I ty po prostu czytając te, te rzeczy, jakby wiesz, że okej, okay, to powinienem teraz iść do tej części miasta, do tej części miasta, znaleźć ten przedmiot, skleić, naprawić, puścić tę muzykę, ona odpala kolejny jakiś motyw, który popycha jakby tą fabułę do przodu i zaczyna się kolejny etap. I na początku, no nie, to mnie trochę tak zastanawiało, no nie, że, że, że to dlaczego tak, ale później jak dochodzą takie bardziej skomplikowane zagadki, które aczkolwiek nie były trudne, to dawało mi tą satysfakcję, że je że rozwiązałem. Czy to, wiesz, polegało na tym, że musisz otworzyć jakiś szyfr i jakaś zagadka wypisana na ścianie i obserwacja pokoju w którym się znajdujesz podpowiada ci co może być kluczem jaki może być kod do tego szyfru nie czasami to są takie proste rzeczy że wiesz że na przykład wiesz że nie wiem kod jest gdzieś tam zapisany ale znalezienie tej kartki z tym zapisanym kodem też wymaga po części wcześniej wypełnienia jakiejś zagadki. Więc jest dużo takich elementów, które sprawiają, że ta gra jest e, satysfakcjonująca dla kogoś, kto lubi rozwiązywać zagadki. I to mi się bardzo podobało. I podobała mi się ta eksploracja tego, tego wszystkiego, bo jest bardzo dużo miejsc, które widzimy, e, znajdujemy i one jakby stopniują to napięcie. No nie? I ten te, te psychodeliczny horror w pewnym momencie... Wiesz, to, to, to strasznie rośnie, wiesz, bo, bo zaczynasz od, tak jak powiedziałem, miasteczka, ale później jesteś wiesz, w jakimś szpitalu psychiatrycznym, w jakimś więzieniu i tak dalej. Najbardziej mi się podobały te końcowe takie, bo one były, już tam było już mniej strasznie, ale już tam się ta, ta historia zazębiała. Tam już dowiadywałeś się tych elementów związanych już z, ze sobą, z tą historią tego Jamesa i, i, i to było interesujące. Ale, yy, wiesz, to jest też przede wszystkim, bo może o tym w tym moim takim wywodzie, wiesz, tutaj nie podkreślam tego, to jest jednak horror. I, I w horrorze najważniejsza jest, moim zdaniem, atmosfera. Atmosfera, czyli to, jak ty, wiesz, cały czas, wiesz, to to napięcie, które czujesz. I to napięcie, moim zdaniem, jest świetnie, świetnie tworzone, bo to jest kwestia, kilku elementów, nie? No przede wszystkim dźwięku, bo prawa dźwiękowa robi tutaj kapitalną robotę, bo kiedy zaczynasz, nie, wchodzisz do tego miasta, no to po prostu jesteś tak, wiesz, goły i wesoły. Pierwsze później zaznajdujesz tu jakąś taką belkę, no nie, z gwoździami, która ci służy do, do, do, do walki, Na niej tam już te pierwsze takie potwory, nie, czy w ogóle widziałeś te potwory yy, Silent Hilla? To są takie dosyć no, demoniczne. Widziałem, ale to groteskowo to wygląda. więc Groteskowo, bo niektóre to wyglądają, nie wiem, pożerwane. Dużo, bardziej, dużo bardziej podobał mi się w tym względzie jakiś Resident Evil, nie? Że... Mhm. No tutaj, tutaj nie ma może za dużo rodzajów tych przeciwników, ale trzeba yy, przy, przyznać, że najbardziej na mnie wrażenie zaczęli robić te, ci przeciwnicy, którzy yy, jakby zaczajają się na ciebie po prostu manekin, no wiesz, to są, znaczy ja mówię manekiny, nie wiem, czy to jest do ale są takie poszywane jakby dwa tułowia, nie, że masz po prostu nogi na dole i nogi na górze, nie wiem, jak to powiedzieć. I to są takie takie e, stwory, które po prostu się cz czają na ciebie i wyskakują w ostatnim momencie, kiedy ty podchodzisz. I e, przyznam, że ja później czytałem, że e, być może moim błędem było to, że ja cały czas chodziłem z latarką, ale ta gra jest taka, że jak nie masz tej włączonej latarki, to praktycznie nic nie widzisz. I tylko w jednym etapie, jakby jesteś zmuszony do tego, żeby, żeby z tej latarki nie korzystać. A tak to ja cały czas wiesz, mówię: no trudno, no, niech mi wyskakują. Ja po prostu muszę widzieć, co jest przeze, przede mną. I to, jak właśnie ten, ten dźwięk, nie wiesz, tworzy tą atmosferę, jest świetne, bo tak jak powiedziałem, wchodzisz do tego miasteczka i znajdujesz radio i to radio jest twoim takim dźwiękowym wykrywaczem potworów, tym twoim radajem. Po prostu, kiedy jest kompletna cisza, to masz taki spokój, nie? Że, że wiesz, że ci się nic nie dzieje. Ale kiedy zaczynasz, wiesz, zaczyna być ten biały szum, nie? jakieś trzaski w tym radiu, to wiesz, że coś się zbliża. I kiedy są takie momenty, że wiesz, obracasz się i tak dalej, nic nie widzisz, a nadal te dźwięki są, to nie masz, masz wrażenie, że to jak nie tu to zaraz coś ci wyskoczy i cały czas jesteś w takim napięciu. I muszę przyznać, że kiedy, kiedy nie było tego, tego, tego białego szumu, to ja się uspokajałem, a kiedy był ten, ten szum, to od razu wiesz, włosy dęba i, i zacząłem tą, tą moją eksplorację już, wiesz, tak na, na paluszkach. Nie? No bo co by nie mówić, nie? Wiesz, ta walka. No ja, ja ją sobie obniżyłem później, to też się przyznam, że. Yy, Masz... Chciałeś skończyć tą grę. Nie, nie, nie. Po prostu y, ta walka, nie, ona jest niezrobiona jakoś tak fatalnie, nie? ale przez większość czasu to, to y, wiesz, albo walisz ich w to, oczywiście później tam zmieniasz tamtą tam belkę na jakąś gazurkę, y, masz, masz pistolet, masz szelbę, masz y, taki sztucer i to jest wszystko, nie? I to jest, to jest ten twój podstawowy oręż, i na początku tam starałem się to oszczędzać, wiesz, nie strzelać. Mówię, no, będzie jakiś, może jakaś walka, potyczka z jakimś groźniejszym przeciwnikiem, więc, więc zatrzymam te, te pociski, ale później już zacząłem bardziej tak spokojnie do tego podchodzić, nie? I, I kiedy jesteś w więzieniu i zaczynają te manekiny właściwie chodzić jak pająki po ścianach, a kiedy nie ma światła i tylko tą latarką przed siebie świecisz, no to Musisz też uważać, żeby coś ci nie spadło na głowę. I to mi się też bardzo podoba. wiesz. Więc jakby to, co jest ważne w horrorach, to moim zdaniem zostało tutaj oddane. Ale dodatkowa ta warstwa taka psychodeliczna, ta, ta wersja, warstwa dodatkowej interpretacji to jest coś, co muszę przyznać, że ja dopiero zacząłem tak odkrywać, jak już też tę historię poznałem yy, przechodząc tę grę bo ja nie wiem, czy chciałbym tę grę jeszcze raz przejść, żeby na przykład poznawać jakieś inne zakończenia, ale ja po prostu sobie to doczytałem. Ale rozumiem, że te inne zakończenia mogą oznaczać, że na przykład, nie wiem, zabójcą okaże się kto inny, czy... Znaczy to jest, to jest tak, że... Na, na czym polega ta wariantowość tych zakończeń? Znaczy... To wchodzić na, na, na pewien taki szczebel interpretacji tego, co w tym świecie się dzieje, co jest realne, co jest nie jest realne, co się dzieje w głowie bohatera, a co się dzieje poza jego głową. I, i możesz, możesz też tak to interpretować i myślę, że to jest jedna z takich interpretacji prawda, kanonicznych i być może tutaj, jak ktoś jeszcze nie grał, ach, boi się o spoilery, to, to, to niech najwyżej przeskoczy, ale chodzi o to, że no jest jedna z tych interpretacji, że to wszystko się dzieje też w głowie Jamesa, nie? Że pewne postrzeganie tego Silent Hill, tych potworów, tego, tego wszystkiego jest też związane z tego, co, co nim targa, co, co on przeżywa i postacie, które spotyka, bo wiesz, bo spotykasz postać, wspomniałem, tej Angelii, później spotykasz postać Ediego, no nie? Który też, wiesz, to są, to są osoby, które też przechodzą jakieś traumy i i ty, kiedy wchodzisz z nimi w nie? No to nie wchodzisz z nimi w interakcję jak z jakimiś demonami i tak dalej. Nawet nie kwestionujesz tego, że oni się znajdują w takim miejscu. Dlaczego tylko oni są w tym mieście, nie? I jedną z takich postaci, którą spotykasz, jest Maria. I to jest właśnie taka jedna z tych kluczowych postaci do interpretacji właściwie samej tej postawy, tego, tego głównego bohatera. Bo ona ma bardzo podobne imię jak, jak jego żona, nie? Jego żona się nazywa Mary, ona się nazywa Maria. Pierwsze spotkanie wygląda na, na to, że jest jakby wręcz taki, że on myśli, że to w końcu, okej, okay, może to jest ta Mary, no nie? Może ta jego żona faktycznie istnieje, ale później patrzy, nie. To jest jakaś inna osoba, bardzo podobna, ale jakby inna wersja, taka ja nie wiem, jak to, jak to w oryginale, bo wiem, bo, bo w oryginale to ona mogła być nawet jeszcze bardziej przeseksualizowana, ale tutaj ona ma być taka i właściwie jest, nie, że, że jest coś takiego pociągającego w niej, nie? że to jest taka kobieta e, atrakcyjna, ale widać, że, że James ma pewne opory w jakimś takim w kontakcie z nią i tak sobie, myślę, no chłop wierny swojej żonie, wiesz, on tutaj nie przyszedł na to, żeby, z, z, wiesz, nowe znajomości poznawać, to jest, on on chce um, zupełnie coś innego, nie? I, I ta relacja jest dość ciekawa, bo, bo ona w pewnym momencie, nie, zaczyna z, z nami, powiedzmy, eksplorować ten świat yy, i, i, wiesz, i nam towarzyszyć, nie? Komentować pewne rzeczy, yy, dodawać taką warstwę, ale jak Jedno z tych zakończeń, nie, które jest takie, jest właśnie związane też z dodatkowymi tym postaciami, no nie? szczególnie właśnie z tą Marią. I ja sobie później czytałem w tej interpretacji e, tych, tych, tych, tych symboli, no nie? co to może oznaczać. Nie? I, i, I to też jest, powiedzmy, jakaś taka furtka. Nie? No, widzisz, cały, cały ten, e, cała ta historia, no nie? ona nabiera takiego koloru, kiedy zaczynasz właśnie, e, nie wiem, jak to niektórzy potrafią. Przy którymś tam podejściu zaczynać analizować rzeczy, które odnajdujesz, przedmioty, które znajdziesz. Wiesz, dla mnie niektóre znajdźki na, na moim tym pierwszy, pierwszym przejściu w ogóle nie, nie mają jakby istotnego znaczenia, bo znajdujesz w ogóle mnóstwo zdjęć e, polaroidów, które mają jakieś krótkie opisy, jakiś numer z tyłu i jakieś takie ujęcie, na którym praktycznie nic nie widać. Nie, jakiś tam ten. I nie wiesz, jak masz to interpretować. Ale domyślam się, że być może ktoś, kto jest takim detektywem growym, poukładałby sobie te wszystkie zdjęcia, może według tych numerów, może by sobie to ułożył w jakąś całość i tutaj jeszcze jakąś taką dodatkową warstwę ukrytą znalazł. Bo cała chyba moc w ogóle tej, tej historii opiera się pewnie o ten plot twist, o, o to co tam się dzieje. O, o te relacje z innymi postaciami, ale też właśnie o to, um, czy, no, wiesz, to... Coś, co moim zdaniem ty się domyślasz, ale ze względu na to, że nie będziemy chcieli psuć na przykład naszym słuchaczom zabawy, to nie powiemy tego na głos. Nie? Więc, więc to jest coś, co moim zdaniem y, robi, robi robotę y, w tej grze. I tak, i to są rzeczy, y, że się tak wyrażę, które y, właściwie zostały jakby z oryginału. Nie? że tutaj, tutaj nie ma tego wkładu Bulbera. ale to, co się udało i teraz znowu wrócę do, do, do nich, to jest zrobić grę, która, którą grasz w 2024 roku, czyli 23 lata po premierze i możesz właściwie mieć to samo doświadczenie, ale nie nie musisz walczyć, wiesz, z interfejsem, z tym sterowaniem typu czołgi. No ale czołg ale itd. ty grałeś w oryginalnego Silent Hill 2? Wróciłem sobie na. Znaczy wróciłem źle, to jest złe słowo. Odpaliłem sobie tego oryginalnego na emulacji, na emulatorze PlayStation 2, żeby zobaczyć po prostu niektóre rzeczy. I też obejrzałem sobie kilka filmów, bo byłem ciekawy, na przykład jak, jak pewne sceny, tam jest taka scena, w której nasz bohater nie ogląda pewną kasetę wideo. I byłem ciekawy. Jak to nagranie wygląda w tej wersji? Wiesz, znaczy widziałem, ale chciałem zobaczyć, jak wyglądało w oryginale. I naprawdę muszę przyznać, że poza pewnymi zmianami w eksploracji i, i tym, że jednak ta gra jest dłuższa, wiesz, mi zajęło przejście ponad 20 godzin i, i chyba jest z tego, co rozumiem, więcej przeciwników, więcej jest tych, tych takich e, demonicznych zombie pielęgniarek, jakichś e, tryskających żółciom. Demonów. No, no, tego ale to jest więc. taka gra, która jest naprawdę przerażająca, czy to jest bardziej kwestia, wiesz, taki horror klasy B, że nie wiem, tak jak mówisz, na no, jakieś pokraki, które w żaden sposób nie są straszne, tylko po prostu wiesz, no to jest takie. Znaczy i, i tak i nie. Ja uważam, że to jest jakby bardzo dobrze zrobiony horror klasy B, który, który jednocześnie ma te pokraki, o których mówisz, ale one nie, znaczy one robią ciekawe wrażenie, w ogóle te, też ten, ten, ten chyba najbardziej ikoniczny przeciwnik, który być może kojarzysz, piramidą głowy on to chyba tak nazywa nie ja. to jest gość, który wygląda to, to, jest, to jest gość, który wygląda jakby miał po prostu wielką metalową piramidę założoną na głowę, no nie, ale nie że czapkę, tylko po prostu właściwie jest tak pół korpusu jeszcze mu zasłonięte, i, i, I w jednym etapie tam chodzi z, z jakimś takim mieczem, z dzidą, no, nie. no to, jest, to jest jakby taki przeciwnik, który w, w kilku momentach się pojawia. Taki ekwiwalent takiego przeciwnika, którego nie możesz pokonać, nie? Oczywiście tam na pewnych etapach to jest, te, te interakcje są różne i moim zdaniem bardzo ciekawe, no bo to jest też element te, te, tej interakcji z, ten, z, ten, z, z nimi, no, no wpływa na, na, na tą eksplorację, nie? Zresztą. Mówię, zagadki, niektóre są, są mega ciekawe, i y, do tego stopnia, że na przykład pewne rzeczy sobie zapisywałem na kartce no nie, i nie miałem. I przyszedłem wszystkie, bo słyszałem takie głosy, że słuchaj, tutaj będziesz miał ciężko, to dalej, wiesz to, graj z solucją, no nie, żeby sobie nie ten. No ale później się okazało, że wiesz, cały ten etap właściwie przyczynę z, z, z marszu. Ale to tylko też dlatego, że. Mm, wszystkie te sesje, no nie, które starałem się grać, chciałem grać jakby ciągiem, nie? Żeby, żeby nie odrywać się. chyba no przerwę miałem dwa, dwa dni i wiesz, kiedy wchodzisz nawet po takiej przerwie, to musisz sobie poprzemawiać, na, na jakim etapie tej eksploracji, co powinieneś teraz zrobić no nie? następnego. Aczkolwiek, jak mówię, no, map... nie masz czegoś takiego jak, jak quest log, w którym sprawdzasz sobie, co dokładnie teraz powinieneś zrobić, ale ta mapa Wiesz, bo w niektórych miejscach jesteś w ogóle w kilku wersjach tego miejsca, możesz być kilka razy i za każdym razem ta mapa jakby się w cudzysłowie odświeża. I, i, i kiedy eksplorujesz ten, ten, ten, powiedzmy na przykład, wiem, budynek, to on ci pokazuje, która mapa jest, wiesz, które drzwi są zamknięte, które nie, bo w tym, w tym podejściu mogą być otwarte. Nie. Tym. Ale wracając do tego twojego pytania po klasy B horroru, to jest, to jest taki udany miks. To jest to jest coś, co ja bym powiedział e, właśnie w dużo pewnie bardziej, w większym stopniu, niż w oryginale, nie stawia na to, że, że tych potworów spotykasz więcej, że tej walki jest więcej. Aczkolwiek dla mnie co najbardziej się udało, to jest właśnie wytworzyć tą atmosferę, wytworzyć tę atmosferę tego, że idziesz po miejscach, gdzie czujesz cały czas niepokój. Jest tylko kilka takich etapów, że wiesz, że, że coś jest, i musisz wtedy, wiesz, unikać tych, tych potworów, bo w, w przeważnej ilości to jest tak, że po prostu te, te potwory mogą się po prostu pojawić z nienacka, nie? Te, te, te manekiny mogą być gdzieś ukryte za drzwiami i dopiero jak wyjdziesz, to ci wyskoczą. Że jak po prostu wchodzisz w jakiś nowy korytarz, to coś słyszysz, że coś zaczyna szumieć w radiu, to już wiesz, że coś kogoś tam spotkasz. Ale to jest tak, że ty eksplorując, po prostu oglądasz taki opuszczony świat i ten świat, nie? To, jak on wygląda. To, co tam się Mogło wydarzyć, nie, to buduje atmosferę. I moim zdaniem to jest taki, taki udany miks tego kina klasy B, właśnie z takim psychodelicznym horrorem. No plus ta walka, nie, że yy, zastanawiałem się, jakby to było, yy, czy yy, jakby wyci wyciąć całkowicie tych przeciwników, ale wydaje mi się, że wtedy wtedy miałbyś takie doświadczenie, ale nie, nie czułbyś yy, zagrożenia większego, wiesz? No, miałbyś atmosferę, naprawdę byłoby ciekawie, ale zauważ, że świadomość tego, że coś może cię coś może ci wyskoczyć może cię zabić, to powoduje, że inaczej inaczej podchodzisz do tego, że, że jesteś jednak cały czas na baczność nie? Na, cały czas eksplorujesz ten świat w taki sposób bardziej nieskoordynowany tylko bardziej chodzi o to, że takim że tak, tak metodyczny nie, ja, ja w pewnym momencie przyjęłem taką wiesz, formę właśnie tego eksploracji że, że robiłem to tak, takimi etapami a już pod koniec, no to też przyznam, że już na tyle się wyrobiłem z tą walką, że ona mnie nie, nie, już nie, nie tak nie stresowała. Nie? No przecież wyrobiłeś się z walką, ale sam mówisz, że obniżyłeś poziom trudności, czyli już ci się nie chciało grać. 20 godzin to już jest za dużo. Obniżyłem go już dosyć wcześnie, nie? na takim wczesnym etapie. bo no to mówię, że... Tak, że, że to, co chcę y, y, osiągnąć, to nie jest to, że po prostu będę musiał trzy razy mocniej uderzyć po potwora, albo to, że on mnie po prostu dwa razy y, walnie i y padam, nie? bo to też też jest istotne, ale... No nie wiesz, wiem, ja... słuchaj, no wiesz, no, ja, ja nie gram w takie gry, z tego co mówisz, też specjalnie jakoś mnie nie przekonałeś. Wydaje ja się nie mi się się, To nie jest gra, ciągu, która cię przekona jest do horroru. To gigantyczny kredyt zaufania mhm. z uwagi na, wiesz, na, na, z jednej strony polskie studio, z drugiej strony jednak materiał źródłowy, który też gdzieś tam jest mocno, tak. E, że tak powiem, wiesz, kultowy. Tak, tak tak, tak to nazwijmy I, i wydaje mi się, że to jest to jakby ja szczerze powiedziawszy znaczy, znaczy powiem, może powiem coś, co, co, co fanów Silent Hill'a 2 strasznie urazi ale uważam, że bardzo dużo zmieniło się, jeśli chodzi o horrory i o takie, takie gry i, i dużo, wiesz <laughs> jeśli, jeśli miałbym na przykład z, z dwóch gier w tym roku polecić jedną, no nie, czyli Alan Wake 2 Chociaż nie, ale tak, zeszły rok, ale gdyby, gdyby one wyszły w tym samym <coughs> roku, no nie, to bardziej bym się mm -hmm. skłaniał koło, ku Alan Wakeowi 2. Dlatego, że tam tamtej walki było zdecydowanie mniej i też tamta psychodela była na jeszcze innych poziomach. Poza tym jeszcze miała fantastyczne w ogóle motywy, nie Fany, no Ale wiesz, ale to, to, to też nie jest trochę tak, że. Yy... Z jednej strony masz, wiesz, masz y, Capcom i Resident Evil, dobrze mówię? Capcom? Mhm, tak. Capcom. tak. A z drugiej strony masz y, Konami i Silent Hill 2. Czy to mhm. są w jakimś sensie takie, wiesz, y, dwie strony tego samego medalu? Chociaż y, Resident Evil zawsze mi się kojarzyło, że tam było więcej, więcej walki, tam tam było mniej atmosfery. Ale ja mam taka... jedno pytanie, wiesz co? Mhm. Y jako laika y związanego z jednej strony z horrorami, a, a, a z drugiej strony w ogóle z Silent Hillem, ale z tego, co widziałem gdzieś tam w materiałach, y y y y na mhm. internecie, y to wydaje mi się, że w tym pierwszym Silent Hillu, i w ogóle to też jest kwestia y wiesz, technologiczna nie? tamtych czasów w ogóle, bo jak sobie, wiesz, mhm. jak, jak wracam sobie pamięcią do jakiegoś takiego Metal Gear Solid'a, to w tych grach bardzo często ta kamera no, no była, jakby wiesz, jej, jej perspektywa była bardzo mocno określona. I to tak. nie było tak, że ty obserwowałeś akcję z perspektywy trzeciej osoby i ta kamera za tobą podążała i ty sobie tam chodziłeś tak jak, nie wiem, w Resident Evil. Tylko wchodziłeś do pomieszczenia, i jakby perspektywa się zmieniała. Miałeś jakiś rzut, powiedzmy, quasi z boku, trochę z góry. Wchodziłeś do innego pomieszczenia, miałeś rzut z tyłu, z zapostaci. Wchodziłeś do jeszcze innego pomieszczenia, miałeś jakiś rzut z żabiej perspektywy. Mhm. I wydaje mi się, że to też był jakiś dość. Z jednej strony, oczywiście, pewnie gdzieś tam ograniczenia sprzętowe, które nie pozwalały na yy, być może zrobienie tego, wiesz, przez tak. twórców w taki sposób, jakby chcieli. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też jednak no budowało jakby, czy wzmacniało pewien efekt wiesz, albo jakiegoś przerażenia, albo jakiegoś jednak niepokoju u gracza i, i to też miało swoją funkcję. A z tego co się orientuję i z tego co też widziałem, to w tym nowym Silent Hillu, w tym remake'u, kamera cały czas jakby podąża z trzeciej osoby za postacią. Tak, tak, tak. Nie, no to, czy znaczy, ja wiem, yy, wiem o coś chodzi, bo mhm. to jest kwestia yy, tego, bo to, bo to tak, no bo to się zaczęło od tego, jak mówisz, no to od, od ograniczeń technicznych. No, Alone in the Dark, który był takim pierwszym survival horrorem, mhm. można powiedzieć, no że właśnie, od tego że tam, tam nie, nie dało się tego zrobić na tyle dobrze, bo nawet te postacie wektorowe nie, z kilku no tak, poligonów. Wiesz, miał... tylko, tylko pytanie jest, jakby wydaje mi się, że to pytanie ma troszeczkę, jakby chodzi mi o troszeczkę o coś innego, bo jakby to, że to się nie dało, ok, no to wiemy. Ale wydaje mi się, że to też było tak, że twórcy wykorzystali tę niedogodność nie tylko po to, nie tylko dlatego, że jakby, że się nie dało, ale jakby wykorzystali to też po to, żeby wzmocnić pewien mhm. efekt wiesz, narracyjny. Znaczy, ja uważam, no nie, że tak, że umiejętne wykorzystanie tego, no to jest jak, jesteś jak reżyser, powiedzmy, układając tę scenę, to jesteś jak reżyser z planu zdjęciowego, tak? Mhm. No właśnie, kierowce chce... jakby konkretne sprecyzowany punkt widzenia kamery, mm -hmm. no żeby uzyskać konkretny efekt, tak, Na tak. którym ci zależy u odbiorcy. Ale wydaje mi się, że w tych starych grach to bardziej było wykorzystane do tego, żeby właśnie ukryć w taki sposób, którego się nie dało teraz ukryć, wiesz, jakiegoś właśnie przeciwnika, żeby on cię mógł od tyłu. Nie się, do się z tyłu. Znaczy, ja to tylko tak... Wiesz, jakby, ale jakby, tylko jakby... odpowiem, dlaczego no. się nie zgodzę. Z jednego powodu. Gdyby te, tak było, jak mówisz, to to ujęcie zawsze by było takie samo. Mhm. No to też, ale też może właśnie kwestia tego, że chciałeś na przykład z, pewnie zwrócić uwagę na pewien fragment. No to, więc właśnie, jest... i tu już jest jakiś świadomy wybór. Tak, tylko to, co jest na przykład w, w tym Silent Hill 2, przez to, że masz tą pełną swobodę w obracaniu tej kamery, sprawia, że ty wchodząc do pomieszczenia, no nie, to jak w jakim detalu to pomieszczenie jest zrobione i to, że wiesz... No, ja grałem na tym moim pececie, więc ja miałem ten ray tracing i jest różnica z ray tracingiem włączonym i niewłączonym. Po prostu to, jak to światło jest rozpraszane, wiesz, że no niby jest trochę ciemniej, jak grasz z tracingiem, ale masz zupełnie inaczej to światło się odbija, wiesz, od tych tych, wiesz, to, to, te, te, te, te refleksy są takie, że po prostu e, wchodząc do pewnego pomieszczenia, nie, ty, ty chłoniesz pewien detal, ale on jest ale pewne rzeczy są tak zrobione, że one zwracają na siebie uwagę. I y, z, z, zapewniam cię, że nie miałem takiego problemu, że, w, że wchodziłem do pomieszczenia i, i coś, na co powinienem zwrócić uwagę, mi umknęło. Dodatkowo no niesamowite, jednak y, też y, to y, niesamowitą robotę robi też dźwięk. Nie? To, z tego momentu na przykład jakiś hałas dochodzi, nie? To, wiesz, to też sprawia, w którą stronę się spojrzysz. Nie? Dźwięki, które tam jakieś jakieś yy, pojękiwania, czy jakieś fragmenty rozmów, nie? to wszystko po prostu mówisz, kurde, gdzie, i jak, co się dzieje. Nie? I uważam, że po prostu yy, przebudowanie pewnych, pewnych rzeczy, na przykład przebudowanie tego świata, wiesz bo to nie jest tak, że oni wzięli na przykład ten, te same ulice, te same budynki, te same, wiesz, ten hotel, szpital, więzień i tak dalej i przełożyli jeden do jednego do tej nowej gry i teraz dali ci tylko tą możliwość, że możesz teraz głową sobie obracać, jak chcesz. Nie, nie. To wszystko zostało stworzone od nowa, nie? To wszystko jest zbudowane współcześnie i, i aczkolwiek to nie jest to samo, tak jak mówisz, że no, to jest jakby inny język tej, tej, tej wizualnej narracji, ale uważam, że że spełniono te główne założenia, które powinny być w horrorze, czyli powinnyś mieć cały czas budowaną atmosferę, wiesz, tak wizualnie, czyli to, co widzisz, no nie, przez to właśnie, że to jest wszędzie ściana, że, tak jak mówię, on znajduje tą latarkę i tą latarkę wkłada i ona jest ona jest tym głównym Źródłem światła. Oczywiście są później momenty, w których masz więcej światła, jest jakieś takie światło, które możesz na przykład włączać czasowo i oświetlać jakiś korytarz, ale ono zaraz gaśnie i znowu jest ciemno, ale to jest tak, że to światło, no nie, to co widzisz, no nie, to jest to, jest to co widzisz przez sobą, to ci też buduje tą atmosferę. I uważam, że y nie sprawdziłoby się to, gdyby zrobili tę grę z tą grafiką tak współcześnie. Ale chcieli zachować na przykład ten, ten, to, to oryginalne podejście do, do układania ujęć, bo, bo tego już nie trzeba robić. Że uważam, że, że tutaj by nic jeszcze dodatkowego nie zyskali, bo musieliby wtedy zrobić jeden do jednego, być może, i wtedy, wiesz, te wszystkie pomieszczenia, i jeszcze dodatkowo jakoś, nie wiem, podkreślać, nie, dlaczego to tak jest, nie, wiesz, i, i sprawić, że ty musisz tą postacią znowu sterować, Trochę archaicznie, czyli, czyli mieć to takie sterowanie typu, jak to się mówiło, typu czołg. Nie? Chociaż ja wiem, że bo jak ja sobie odpaliłem wersję na tą PlayStation 2 w emulatorze, to tam jest opcja, że możesz zmienić na to 2D, czyli już jest takie, że w którym stronę powiedzmy gałką wychylasz, to on idzie, ale nadal te ujęcia są, kamery są zafiksowane. Nie z tyłu za tylko zafiksowane, więc i tak dziwnie się gra. Więc moim zdaniem, wrócenie do tego pokazania właśnie z jakiejś tam ustawionej perspektywy tych pomieszczeń sprawiłoby to, że nie mógłbyś mieć tak dużych miejsc, tak rozbudowanych eksploracji, no i dwa, że sterowanie musiałbyś wprowadzić jakieś inne. No nie mógłbyś mieć tego takiego tradycyjnego trzeciej osoby sterowania, no bo jak, bo jak nie jesteś za pleców, no to musisz iść na, na, na jakieś takie rozwiązanie, które właśnie przywodzi te starsze gry. nie? I uważam, że to jest, to jest pewien kompromis, ale ten kompromis tutaj o tyle się sprawdził, że na tym poziomie grafiki, na tym poziomie możliwości sprzętu jesteś w stanie po prostu już tworzyć te światy i nie musisz uciekać w, w, w rzeczy, które aczkolwiek były interesujące, ale one tak naprawdę powstały. Tak samo jak ta mgła. No nie? Ona w pierwszej grze ta mgła tak naprawdę to był element ograniczenia sprzętowego. PlayStation 1 i e, kiedy e, miałeś tą błędę, no to ten świat nie musiał się tego tak renderować, a później dorobienie do tego ciekawej historii, ciekawego motywu, no spowodowało, że e, no mamy teraz nawet nas, na, na e, w grze, która wyszła teraz, która ma spokojnie, mogłaby ten Drawing Distance mieć e, e, wiesz, ogromny, masz, masz tę mgłę i ona nadal e, ten buduje klimat i jest i, i, fajny, ja, że to... No ale to jest taki już... Mm, znaczy to jest ciekawy temat, powiedział, ale no już tutaj bym pewnie zapytał samych twórców, nie, jak oni podchodzili do tego, znaczy, od twórców, jak oni podchodzili do tego właśnie tematu, jak przedstawić ten, ten świat z nowej perspektywy, nie. Ale tak... To w jakimś sensie twórców, bo jednak, wiesz, inna perspektywa, nie. Mhm, ja uważam, że ta gra zasługuje właśnie na, na, na, to, na to określenie takiego pełnokrzystego remake'u, a nie remaster. I to jest, i to jest chyba roku. też istotne. Nie, nie. Ja bym powiedział, że to jest, że dla fanów Silent Hill. Ale ona Heela, jest określona jako Silent Hill 2 yy, Remaster? Yy, w oficjalnej nomenklaturze, jak pojawia się gdzieś tytuł, to jest po prostu tylko zaznaczenie, że to jest Silent Hill 2, 2024 rok. Że nie ma, nie ma, nie ma tego słowa remake w, w, w tytule. I uważam, że słusznie, nie? Słusznie bo, bo y, to by też gdzieś w pewnym razie... Znaczy, ja uważam, że teraz, nawet jeśli są te remastery, remake, i, to już się tego nie daje. Nie, nie, nie stosuje się tych, bo, bo ludzie mają pewne wyobrażenia tego, czym, czym jest remake, czym jest remaster i y, nie każdy nie każdy chce, nie? Wiesz, ktoś mógł powiedzieć, że nie chce remake'a, bo uznaje, że to jest jakaś interpretacja gry, nie? Ktoś powie, że remaster no to jest naprawdę tylko skok na kasę i podbicie rozdzielczości, nic więcej. Nie? Ale mm -hmm. y, co, ja bym był ciekawy no, nie? Tw tw twojego podejścia do talenia i być może ta gra się pojawi w jakimś plusie, tak żebyś nie musiał powiedzmy ryzykować portfelem, ale jakby się pojawiła w jakimś PlayStation no właśnie tym Znaczy, tym Ja bym w tą grę zagrał tylko pod warunkiem, że tam jest jakiś god -mod. Czyli, że mógłbym, wiesz, doświadczyć tej fabuły, doświadczyć tych wszystkich zwrotów akcji fabularnych, nie wiem, zobaczyć, że bohater teraz okazuje się tym, kimś innym i tak dalej, i tak dalej, ale gdybym miał jakby ten komfort, że jakby nie zginę. Bo ja, stary, ja, wiesz, ja nie gram w horrory i horror. ja nie chcę grać w horrory, generalnie. Jakby to, to nie jest moja kompletnie bajka. Ja to, ja... Nie, nie wiem, może jakby to był jakiś thriller, ale wiesz, ale, ale wtedy wolałbym, żeby to był thriller, który jakby nie kładzie nacisk na, nie kładzie nacisku na na takie, wiesz, straszenie gracza, nie wiem, jakimiś odgłosami, czy tego typu rzeczami, bo wiesz, dla mnie już pewnego rodzaju trudnym wyzwaniem było granie w pierwszego Hellblade'a i jakby, mhm. którego uważam za grę jakby znakomitą, ale i, i, i wiesz, i jakby tylko dzięki temu, że jednak miałem w dalszym, jakby przez całą grę miałem takie poczucie, że no, że ja jestem jednak tym badasem, nie, tym, tym, tą senułą, która, która gdzieś tam się y, wspina na te wyżyny y, swojego, wiesz, y, mhm. no jakby to powiedzieć, y, nie wiem, walki, tych, tych, tych, tego mm -hmm. swojego skilla I, i, i jednak przekracza siebie. I to mm -hmm. jakby spowodowało, że jakby byłem w stanie tą grę skończyć. Natomiast generalnie, gdyby to miało być, wiesz, oparte na no właśnie takim, wiesz, typu, stricte horrorowym, gdzieś tam tu wyskakuje i tak dalej, no to to nie bardzo. Nie, tu jest, Więc... tu jest też dużo tego body horroru, nie, tu jest dużo krwi, flaków, no nie, ten cały się świat, czy znaczy, jest krew, flaki, taki flaki to mi nie przeszkadza. Tam, wiesz, to, to, to nie o to chodzi, to bardziej chodzi o takie kreowanie, wiesz, e, takiego poczucia zagrożenia i bycia tą ofiarą, że ja teraz muszę uciekać, że ja się muszę chować, mhm. że, że, wiesz, że jakby mm, dopóki, y, y, y, znaczy inaczej, nie dopóki, ale w, jakby w momencie, w którym mam takie poczucie, że ja kontroluję sytuację, a wydaje mi się, że w horrorach generalnie chodzi o to, że ty nie kontrolujesz sytuacji. Tak, tak. Że, tak. To, że jakby ta sytuacja cię przerasta generalnie, że ta sytuacja jest taka, że ty jesteś, nie wiem, ofiarą, uciekasz, chowasz się i tak dalej. No to wiesz, no to, to jest coś, co, co na mnie działa dwoja, jakby podwójnie wtedy, mhm, nie? Mhm. I, no, i wiesz, ja wtedy ja, ja, tym... jakby ja nie chcę grać w takie gry. Znaczy, w, w, w, w, w pewnym momencie, wiesz, jak już, jak już, nie chyba mi się wydaje, że jak ktoś przychodzi drugi raz, czy trzeci raz z tą grę, wiesz, bo pewnie są tacy maniacy, którzy przyszli ją wielokrotnie. Ale... To już no, wchodzisz taki no, motyw, że jesteś po prostu takim Rambo, no nie, wiesz, nie myślisz nie, no o tym. tak, to. no, ale to, to wiesz, ale to, to jest zawsze tak, nie? Tak. Jakby to jest, to, to co mówisz, to jest zawsze tak, tylko jakby trzeba za pierwszym razem tą grę skończyć. Mhm. Znaczy wiesz, ja w ogóle bo nie grasz, jak, już jak już grasz za drugim razem, no to już nie ma tego efektu zaskoczenia, nie ma tego efektu, że tak. idziesz czarnym korytarzem i właśnie o to chodzi w horrorze, że idziesz tym ciemnym korytarzem i ty nie wiesz, co tam cię spotka na koniec, No właśnie, nie? Czy tam dokładnie. będzie to, czy tamto. I to powoduje jakby dodatkowy stres, dodatkowe emocje. To jest, wiesz... To jest, wiesz, yy, to jest esencja mówię, właśnie tego, tego, tego dreszczowca, tego, tego horroru, tak, który ja Tak, ale, to, ale to, wiesz, ale to jest trochę tak, jak yy, ja o tym mówiłem przy okazji, yy, wydaje mi się, jak rozmawialiśmy o, o SIF-u. Mhm. Bo wiesz, bo jakby ja w Sifu jestem w stanie wejść na jakieś absolutne yy, wyżyny swojego skilla. Tak. Natomiast w przypadku takiego, gdzie mówimy o grze, która jest... Def... To nie jest mój wymysł, że to jest gra kilowa, To jest gra kilowa. To jest jakby jej powszechne postrzeganie. No ale tam nie ma stary efektu duchów wyskakujących z szafy czy jakiegoś straszenia gracza. Tak. Więc ja się mogę skupić tak naprawdę na upgrade'zie tych swoich umiejętności. Natomiast w każdej grze, w której pojawia się taki element jakiegoś niepokoju, jakiegoś horroru, jakichś takich rzeczy, wiesz, niedookreślonych, które dodatkowo gdzieś tam mogą działać na tego odbiorcę, czyli, wiesz, y y Returnal, y czyli właśnie y Elden Ring, no to ja już, te, to automatycznie ma też wpływ na mój skill, no bo wiesz, do, jakby dochodzi dodatkowa, ja, ja się nie mogę tak. skupić na masterowaniu tych umiejętności, bo jakby ja się boję, że tam wyskoczy na mnie jakiś diabeł z szafy, nie? Znaczy ja mam, ja, I to i jest paradoksalnie mam bardzo podobnie, tylko ja, wiesz co, ja nie lubię takich przeciwników, którzy, którzy są, e, ze względu na to, że taki jest zamysł na grę, na tego przeciwnika, nieśmiertelni. I zdaje się, że taki jest ten Mr. X w rezydentach, nie? Który cię goni i ty właściwie cały czas musisz uciekać. Jak on tylko się gdzieś pojawi, to ty musisz po prostu zwiewać. I ja wiem, że na pc są mody, które powodują, że on gdzieś może się tam, nie wiem, wyłączyć, można go zatrzymać mm -hmm. czy coś takiego i to powoduje, że może się skupić na samej grze. I to samo też było w obcym izolacji. No strasznie mi się ta gra podobała. A tu podobała, jest ten do głowy. Ale w, w obcy izolacji naprawdę jak już dochodzisz w ogóle do te końcowe etapy, to już jest w ogóle taka sieczko strzelanka też tam w ogóle. ten, Ale ten pierwszy etap to jest tak, że właściwie tylko usłyszysz obcego albo gdzieś jest, to zaczynasz się chować po szafkach pod stołami, no nie? I, i jesteś totalnie sparaliżowany, bo, bo wiesz, że tylko wychylisz głowę albo coś takiego, to jest koniec, nie. Wiesz, tu nie ma czegoś tego, że możesz walczyć z tym obcem, że możesz ten przynajmniej na początku, nie? Że jesteś w jakikolwiek sposób zaradzić. I, i e, wiesz, ja też bardzo lubię horrory, które właściwie nawet czasami z reguły nie są takimi horrorami, tylko są dreszczowcami. I, i to przeważnie się udaje świetnie w walkich symulatorach. I nie, nie pamiętam, przypomnij mi, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy o Gone Home. Chyba tak. Możliwe, ale nie wiem, czy ze mną akurat. Bo Gone Home to jest właśnie taka gra, to jest, wiesz, którą byś określił tym walkim symulatorem, która tak, niesamowitymi, tak niesamowicie wytwarza atmosferę właśnie takiego Takiego niepokoju, bo jesz i pogoda, i jesteś, wiesz, w sam, sam w domu i jakieś eksploracje, jakieś dziwne dźwięki, i jakieś takie sugestywne obrazy, które później się okazują, że, że to się wydawało, no nie, ale wiesz, powiedzmy, że widziałeś coś, to mogło być, nie wiem, jakimś demonem, nie, widzisz jakiś cień demona, ale później patrzysz, a to nie wiem. No, oczywiście teraz zmyślam, nie, ale to mnie o to chodzi, że. Ale nie, to po prostu jakieś takie twoje spodnie wiszące na krześle, nie, taki cień wytworzyły na ścianie i to wyglądało po prostu jak. Jak, jak, jak, jak jakiś demo. Albo na przykład, nie wiem, grałeś The Suicide of Rachel Foster. taką? Możliwe. ale To jest sprzed kilku lat Chyba grane, mam to nie? na Switchu. Tak. Też też, chyba, albo na Switchu grałem, albo na, na, na Steam Decku. Chyba na Steam Decku grałem. Pewnie na Steam Decku. No też kapitalny. Switchu, bo tam była jakaś promocja, ale nigdy w to nie zagrałem chyba finalnie. Też no, że raz ale. dreszczowiec cały czas jesteś w napięciu, cały czas masz uczucie niepokoju, ale być może trochę ci zdradzę, że powiem, że tam, znaczy, tam cię wiesz, nic to, nie zabije. nie. Ja nie ale wejdę w słowo, żebyś mnie nie zdradzał, bo może w to zagram, tylko wiesz, tylko to jest kwestia tego rodzaju, że ja nie wiem, czy ja chcę grać w takie gry finalnie. Czy znaczy to jest pytanie, czy chcesz, czy chcesz się pobać, nie? Czy, czy o, nie, no... chcesz poczuć ten dreszczyk, czy chcesz wejść No właśnie wejść nie na wiem, chyba nie chcę. Finalnie no. chyba nie chcę, wiesz, jakby bo... finalnie to jakby ja nie potrzebuję tego... Mm -hmm. tego poczucia. Bo, bo powiem... Wiesz, jak, jak, jakbym mógł grać w te wszystkie gry z żoną i trzymać się za ręce, to może, ale znaczy, powiem tak to tak. samemu to mi się nie chce. <laughs> Przyznam się bez bicia, że ja Silent Hill 2 skończyłem już, już w ciągu dnia, bo niektóre momenty, niektóre w ogóle wiesz, fragmenty tej gry, kiedy grałem późno w nocy, wiesz, żona już spała, dzieci spały, do no nie, więc nie było się do kogo odezwać, nie, jakbym się gdzieś wystraszył i tak dalej, kogo złapać za rękę, ale naprawdę miałem ciarki, miałem ciarki normalnie na, na, na, na rękach I, i musiałem sobie robić, ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale musiałem sobie odkładać, nawet chyba było raz tak, żeśmy o czymś rozmawiali i ja wykorzystywałem, wiesz, to, tę przerwę, żeby coś ci odpisać, żeby się po prostu zatrzymać, żeby Uspokoić trochę nerwy, no nie? Ale nie, że to ja po prostu, wiesz, cały jest taki rozdygotany, no, to ja czujesz, no, jak po prostu ten niepokój, z tego, yy, z tego napięcia, z tego, tego takiego niepokoju. poczucia, nieco tego napięcia, takiego, które gdzieś tam. Ta. No ale wiesz, no ale to ja właśnie dlatego, jakby z jednej strony rozumiem, że to jest na swój sposób przyjemne. Mhm. Wiesz, ja mam, ja mam taki, stare, takie guilty, teraz zmienię temat. Takie moje guilty pleasure to są robaki. Mhm. Ja generalnie stary nienawidzę robaków. Ale tak. stary, z drugiej strony, jest. teraz byłem z y, żoną i z córką, byliśmy na jakiejś takiej wystawie czy, czy jakichś targach, nie wiem jak to nazwać, ale tam same były jakieś owady, gady i tak dalej. I między innymi stary robale. I normalnie miałeś stary wielkie, wielkie, wielką taką plastikową powiedzmy skrzynkę, tak to nazwijmy, i tam stary był pełno wijących się robali. I z jednej mm -hmm. strony mnie to obrzydzało i powodowało, że mi się automatycznie, nie wiem, pocą ręce, ale, no, ale jednak patrzyłem. <grym> wiesz? No tak. No to jest coś takiego, jak na przykład masz, nie masz lęku wysokości, ale, ale wiesz, że jak wyjdziesz na przykład, nie wiem, w wieżowcu na 15 piętro i tak zaczynasz patrzeć w dół z tego balkonu, mm -hmm. to czujesz po prostu, yy, wiesz, coś. Znaczy, ja tak czuję. Ale wiesz, ja to, nie jestem z tych osób, ja które rozumiem, się. ja wiem, że, że jest coś takiego w tych, w tych wszystkich horrorach, że to jest jakby właśnie takie podobne uczucie. Że jakby takie wyjście ze strefy komfortu, strony... ale kontrolowane, bo zawsze możesz się w każdym momencie jakby wyrwać. nie? Wiesz, ty no nie tak, trzymałeś tylko wiesz, tych tylko, re... tylko na robotowania. Ale wydaje mi się, że to jest też kwestia jakby takiego poczucia, wiesz, yy... bo mówię, gdybym ja grał w takiego Silent Hilla i wpisał God Mode, i wiesz i miał świadomość, że ja nie mogę zginąć, że te stwory nic mi nie zrobią, że, jakby, że to jest tylko takie strachy na lachy, to ja stary bym tę grę skończył. I to nawet nie o to chodzi, że bym ją skończył dlatego, żebym miał ten god Mode, nie? Ale, ale po prostu, że miałbym to poczucie, że tak naprawdę nic mi się nie może stać. No ale właśnie nie na tym horror polega. nie? Horror polega na tym, że, że masz to poczucie, że jednak coś się wydarzy, że jednak, wiesz... Ale yy, nadal no, no masz te jump scary, nadal miałbyś... coś tam się coś tam się zadzieje I, i, i, i jakby nie wiem, no dla mnie to jest właśnie w tym momencie to jest, to jest już trochę za dużo ja, ja po prostu, no ale wiesz, no ja nie chcę się koncentrować no ja rozumiem, że ludzie chcą w to grać umówmy się <śmiech> Możemy zmienić taki, wiesz, a ja powiem ci jedną rzecz, tak, że, że ja w ogóle po, po przejściu Silent Hilla potrzebowałem totalnie wiesz, wejść w inny klimat i ja muszę w ogóle teraz uh, znaleźć jakąś taką grę, która będzie w zupełnie po innym biegunie tak, że, że będzie kolorowa, będzie no. taka sympatyczna, nastrajająca, pozytywnie na, na, na, na życie, na te, na te wszystkie, wiesz, nie będzie ci ryła głowy, głowy jakimiś takimi tematami, mm -hmm. bo, bo uważam, że jakbym na przykład tylko w takie gry grał, no to mógłbym strasznie, strasznie podupaść emocjonalnie, nie? Bo to jest, to jest ciężki, ciężki taki dla psychiki, Czy ja, ja, ja w, w ogóle uważam, charakter. że, stary, ja, ja nie wiem, po co w to grałeś, to znaczy, chyba tylko dlatego, że nie, bo że ja lubię choroby. Dostałeś tą do recenzji, stary. Znaczy nie, bo ja, ja, ja chciałem zagrać się w Silent Hill'a dwójkę, ale chyba bym nie... Nie, w, nie zagrał w tego oryginalnego. Nawet w wersji Enhanced Edition, czy jakbyś remake. Yy, przepraszam, nie remake, tylko remaster, taki, co wyszedł mm -hmm. na, na PlayStation 3. Jednak nie poznałbym tej historii, nie poznałbym em, tego, co tak ci ludzie właśnie zwracają uwagę, nie? Że, że to jest jedna z, z tam najważniejszych gier i tak dalej. Ja bym nie, nie szedł w tę stronę, bo uważam, że, że yy, są gry, które nawet te tematy yy, traktują znacznie lepiej, aczkolwiek rozumiem rozumiem kończąc ten remake, co, co ludziom się podobało, albo co mogło się podobać w oryginale, tylko że ten ruina wyszedł 20 lat temu i, i to, co by dzisiaj nie przeszło, no nie wtedy przychodziło ale to już takie moje zamknięcie ja generalnie uważam, że, że to jest bardzo dobra gra aczkolwiek nie wiem, czy, czy w zestawieniach, wiesz, grach, grach roku ona będzie jakoś wysoko, no bo jednak w tym roku dużo świetnych gier wyszło i i, i, i no, ale ona wie, że jest konkurencja. Jakby jest biorąc pod uwagę twoje magieriowe, yy, że tak powiem. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, uwarunkowania, wymogi, mm -hmm. yy, no to ona nie ma prawa wejść do żadnej dziesiątki stare, ani w ogóle do żadnej klasyfikacji, bo to jest remake. No tak, tak, no ale to zrobiliśmy wyjątek w, w, tamtym, w tamtym roku dopuściliśmy Resident Evil 2 czy dwa lata temu. Do, do, do, do głosowania znaczy można było głosować więc będziemy musieli to przedyskutować i, i podejmiemy decyzję kolokwialnie nie? to będzie to będzie a może jednogłośnie nie wiem jak to tam jak to zrobimy większością jakąś taką do, decydujemy ale Juliuszu znaczy bo, wiesz, moim zdaniem y y remake y mógłby y wchodzić, że tak powiem, do takiego zestawienia, ale tylko pod warunkiem, że to byłby remake na miarę gry roku. A wydaje mi się, mimo wszystko z recenzji, ja wiem, że oczywiście tam Silent Hill i tak dalej, ale ja absolutnie nie wierzę, żeby w tym roku Silent Hill 2 miał szansę, niech mnie wyprowadzą słuchacze, niech poczują się tutaj yy, że tak powiem tak. wyzwani przeze mnie do, do, do takiej intelektualnej zabawy, ale niech, yy, niech mnie wyprowadzą z błędu. Ale wydaje mi się, że stary, no w tym roku wyszło naprawdę sporo dobrych gier. Mm -hmm. Na różne mm -hmm. platformy yy, i wydaje mi się, że Silent Hill 2 nie jest yy, moim zdaniem absolutnie żadnym kandydatem do, do pierwszej mm -hmm. dziesiątki. Mm -hmm. A mnie bardzo interesuje, jak już tak wywołać słuchaczy, żeby właśnie powiedzieli, jak ci, szczególnie ci, którzy znają oryginał, jak właśnie te, te rozwiązania, ta dwójka ten remake e, im się podoba, no nie? Czy, czy, czy, czy, czy uważają, że w ogóle e, miał jakikolwiek sens robić e, Bo, wiesz, z perspektywy mojej, jak ja nigdy już nie, nie wiesz, nie, nie, zagrab, nie zwanąłbym się do dwójki, to, to, to wiesz, no tak samo jak, e, nie wiem, czy musiał chciał zagrać w remake pierwszego albo drugiego Falauta na silniku, pff, nie wiem, e, Falauta trzeciego i czwartego, nie? Tylko dlatego, żeby poznać jeszcze raz tą historię. No, ja Uważam, bym że... chyba nie chciał. No właśnie. I, a tu jest, a tu jest no, znaczy to jest mniejsza mniejszy skok niż no ale, nie. No, ale trochę. wydaje mi się że to jest ciekawe pytanie stary. wydaje mi się że to jest ciekawe pytanie bo to jest takie pytanie, wiesz, bo to też ja się nad tym zastanawiałem, jakkolwiek nie zagram ani w oryginalnego Silent Hilla, ani w ten remake, ale szczerze powiedziawszy, ja bym jednak wolał, żeby ten remake był bardziej wierny oryginałowi i mam tu na myśli właśnie kwestię tych, tych ustawień kamery Mhm. że jednak wydaje mi się, że jakby zmiana tej perspektywy, ja rozumiem, że oczywiście to, to się broni w jakimś sensie z tego, co mówisz i w kwestii wiesz, tych, tych nie wiem, dźwięków, czy, czy, czy tego, że tam widzisz to, co masz widzieć i tak dalej, że to też są jakieś twórcze decyzje, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest dość istotna zmiana, wiesz, to jest tak, jakby ktoś mhm. ci nakręcił Easy Ridera i, i po prostu kompletnie zmienił ujęcia. Mhm. Kompletnie sobie wymyślił, że ten film zrobi te, albo wiesz, 12 gniewnych ludzi, tak jak rozmawialiśmy na ostatnim podcaście i wiesz, i, i, i po prostu zmienił ci całkowicie perspektywę. A wiesz, a wydaje mi się, że nawet, też o tym rozmawialiśmy, nawet remake e, znikającego punktu z Kowalskim, no jednak pod wieloma względami był wierny oryginałowi i, i jednak te ujęcia e, jakby były podobne. Że to jednak nie. To nie chodziło o to, żeby stworzyć ten film totalnie od zera. Tylko bardziej na zasadzie przypomnijmy widzą to, że taki film kiedyś gdzieś tam powstał. Nie? Znaczy, przypomnijmy ja... widzą Silent Hilla, dwójkę, ale przypomnijmy z taką. Ja bym przynajmniej tak chciał. Dla mnie to jest. To, to, to jest moja kwestia. Nie? Ja bym chciał, przypomnijmy oryginalną grę, ale właśnie z tą oryginalnością tej oryginalnej gry. Znaczy, ja uważam. Że, że mógłby się tutaj zaskoczyć, ale ze względu na to, że ja opieram to tylko na podstawie już jakby, późniejszego researchu po skończeniu gry, to nie jest to poparte moim osobistym doświadczeniem, tylko tego, że widziałem pewne fragmenty, widziałem jak ta rozgrywka wygląda i też czytałem. No już nie, pewne ale opinie. wiesz, ale Damian, wydaje mi się, że mi otworzyła oczy. Nie otworzyło oczy to, co powiedziałeś. Czy ja bym chciał dzisiaj zagrać w remake yy, pierwszego Fallouta na silniku Fallouta 4 czy Fallouta 3? No, no moja odpowiedź stara jest jednoznaczna. Nie. Ja nie no. chcę takiego Fallouta. Ale z drugiej strony, gdyby historia pierwszego i drugiego Fallouta... Ale gdyby to był silnik Baldur's Gate 3, to ok. Nie, bardziej bym myślał, że. Żeby... Nie, ale mówię, Gby ja to mówię był poważnie, jakiś... stary. Nie, no ja bym bardziej chciał, żeby to był jakiś taki silnik typu, nie wiem, Snowdrop albo jakiś Dunia, nie wiem, jakieś takie naprawdę nie, no dobre ja chcę silniki właśnie silnik. Nie, no Fallout, oryginalny Fallout przeniesiony na silniku Baldura Gate, Baldur's Gate 3, stary. No to chyba, no wiem o co ci chodzi, czyli, po prostu czyli taki byłaby... silnik, że wiesz, że możesz tą kamerę zbliżyć, możesz oddalić, ale zasadniczo on jest jakoś tam wierny wiesz, oryginałowi. Mhm. No. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, to jakbyś to tak zrobił, czyli nie, że po prostu y, wprowadzasz się na wiek, tylko, tylko y, sprawiasz, że miałbym niemal te same doświadczenia, ale z nowoczesnym silnikiem, który mi pozwalałby właśnie tą komerę obracać, wiesz, większe szczegóły i, by, i wywalono by pewne archaizmy, które w dzisiejszych czasach już by się w ogóle, y, no, w życiu by nie, nie, nie, nie przeszły, ale nie no, ale, ale to bym chętnie wrócił do tej Baldur's historii. Baldur's że to jest jakby stary, to jest stary, dobry Baldur, tylko po prostu już nie masz, y, wiesz, mapy w postaci y, sprite'a, tylko masz. Y, no to jak no to teraz, jak tak stawiasz pytanie? Świat wygenerowany. To jak tak stawiasz pytanie? To tak, zagrałbym, bo no, uważam, ja że. Też zagrał, ja też bym zagrał Jedynka Fallout i dwójka Fallout to są fabularnie fenomenalne gry. I one się pod tym względem w ogóle nie zastarzały i ja bym bardzo chętnie do tych historii wrócił, ale ja już nie chcę walczyć z tym interfejsem, z tymi szczurami na początku się męczyć, takimi, takimi rzeczami, ale które... Ale nie, no dlaczego? A ja chcę, ja chcę, ja chcę żeby to było wiersz. I, możesz, i możesz. Ja, ja, ja mam inne zdanie od Ciebie w tym względzie. Ale nie, ale ja mówię ja o, chcę, o tym, żeby że wracając do oryginału. Słuchaj, żeby to było to samo, tylko zrobione na silniku nie, Bal no to... Baldur's Gate 3. No stary, ja mówię szczerze, niech Larian to zrobi i to będzie wtedy, i wtedy ja będę z czystym sumieniem mógł powiedzieć ok, gra rok. Nie, nie, to teraz, bo, bo przepraszam, bo chyba żeśmy się nie zrozumieli. Ja, jak mówiłem o tym, wracaniu do tych rzeczy, to ja mówiłem, że zamiast, jakby miał, jakbyś mi postawił do wyboru, zagraj w oryginał Fallout 1, albo zagraj Fallout 1 na silniku bardzo Gate 3. No to oczywiście, że zagrałbym Fallout 1. No wiesz na i wyobraź Baldur's sobie, 3. że te wszystkie y, dialogi, sceny, wiesz, gdzie, gdzie ta kamera się zbliża do tych postaci, tak jak w Baldurze, no stary, no moim zdaniem to jest no-brainer. Jak to zrobi Larian. Nie wiem, czy myślisz się wyczucie do science fiction, bo fantazja im wychodzi, ale, ale. Słuchaj, i to jest właśnie. Nie, no, ale tu by im wyszło, stary, bo tu by dostali gotowca. Wiesz to tak, jak Silent Hill 2. Jakby nie muszą zmieniać scenariusza, stary. To jest, to jest, jakby wszystko jest napisane, stary. Jedyne, ale... co trzeba zrobić, to po prostu stworzyć w 3D te wszystkie mapki, stworzyć te wszystkie postacie, modele postaci i tak ale dalej. Ale ja się dziwię, że w takim razie Phil Spencer nie jest fanem falauta pierwszego i drugiego. Bo to by było coś takiego, że mówię, biorę ludzi, którzy robią takie rzeczy, nie wiem. No ale to pokazuje, i... stary, że my byśmy się dużo lepiej sprawdzili jako, wiesz, eksperci Xboxa, niż po prostu ta banda patałachów. No, niestety, niestety. Znaczy niestety, że tak jest, no nie, bo dla nas to by było no ja bym, ja bym pewne rzeczy zmienił, ale to było wszystko na zasadzie takiej, że skoro tyle pieniędzy mają, to jeśli wiesz pieniądze stają wiem, problem, to, ty, to, to, to oni mają tyle pieniędzy, stary, że to już no, nie jest problem ale stary, no wyobraź sobie, przychodzi Phil Spencer przychodzi do Larian jakby wiesz, on się nie musi liczyć w ogóle z żadną betezną, bo to wszystko a poza tym ten, ten cały Todd Howard to już jest w ogóle człowiek, który żyje na innej planecie, nie, intelektualnie i on sobie przychodzi, do stary Phil Spencer do Lariana i mówi, słuchajcie, macie tutaj worek pieniędzy Zróbcie mi Fallouta 1 na silniku Baldura. I to jest, stary... To nie to, że to jest hit, stary. To jest, stary, to, jest to jest murowany po prostu... To jest, to jest giga hit, stary. I mhm. jeszcze zróbmy to na ekskluzywność na Xboxa. A po, po, po roku dodamy okay. to do Game Passa na pecety. I stary, i pozamiatane, wiesz. Mhm. Tylko, tylko znowu podkreślę, to musi być fabuła z jedynki i dwójki. Nie, bo, no tak, bo, no to, to bo, nie może być wiesz, nie, nie może takiego... być fabuła na zasadzie. No bo już coś takiego mieliśmy. To teraz zmieńmy te wszystkie postacie, które są takie nieprzystające do naszych czasów, zmieńmy je na. Yy... Tak, tak. Nie, ale yy, śmiejesz się, ale Wasteland 2 i Wasteland 3 to jest właśnie taki fallout zrobiony na, na silniku nie, powiedzmy współczesnym. Chyba nie. Masz to 3D, możesz tam obracać tą kamerkę, ale tak naprawdę yy, no te gry. Mimo, że tam nie, ale wiesz przy całej, palce, to... ale ale wiesz przy całej mojej yy, przy całym moim takim yy, chłodnym podejściu do Baldura no to wiesz jednak yy, jakby prezentacja dialogów, prezentacja tych wszystkich rzeczy, wiesz, no to jakby... No tak, nie, nie, nie, oczywiście, tak, tak, tak. To ona jest jak, w jakimś sensie wartością samą w sobie, więc wiesz, więc wydaje mi się, że yy, gdyby to tak zrobiono, Wiesz, i, i, i stworzono te postacie, i ten świat, i to wszystko, no to wydaje mi się, stare, że kurczę. no Nie no, to, nie wiem, stare to. No tak. To, no to jest jakiś mokrycel fanów y, gier z lat 90., no, który się nigdy nie spełni pe pewnie. Hmm. rozmarzyłem Niestety. się teraz, już, bo, bo y, no, wrzuciłeś naprawdę taką fantastyczną rzecz, która mogłaby się wydarzyć. Ale już musimy w takim razie, musimy e, najpierw horror nas prowadził w taką e, bardziej posętną atmosferę, nie? Mm -hmm. I teraz, e, teraz te Xbox. takie wizje niespełnionych w w fantastycznych gier konsol seleru. Znaczy Jakby tak było, że wiesz, Fallout 1 na silniku Baldur's 3 wychodzi tylko na Series X -a i tu jeszcze w jakiś sposób I robi to stary edycji. Larian Studios i finansuje to Microsoft i to jest jeszcze ekskluziv na Xboxa Series X Stary. No ja nie wiem, co to powstrzymuje, czy to może są jakieś prawa autorskie, do, do, ale, ale przecież... Stały, ale ma... ale, ale przecież posłuchaj, to... Damian, my rozmawiamy o Microsoftie. Microsoft, tam ci to to są prawa autorskie, to kosztuje 20 milionów dolarów, a Microsoft, macie 40 i zróbcie. Dokładnie. Jak to weźcie wiesz, jeszcze, te, oni, oni weźcie jeszcze ekstra Oni stary miliardów dolarów stare na Activision Blizzard, o czym my rozmawiamy. Ja nie, wiem, może my żyjemy w jakimś zimnym świecie, że tylko, wiesz, jest, nie, tylko Polacy doceniają falauta jedynkę. Bo prawda jest taka, Możliwe, że ten Fallout był popularny w Polsce, a na całym świecie, to wiesz, wszyscy tylko te Iszary, Baldury i tak dalej. Icewind Dale e, i tylko w wiesz, Polsce i po i prostu jakiś taki. Todd Howard by się o tym dowiedział, a oni mówią, dobra, Todd, masz tu 10 milionów, jedziesz na wakacje, nie pierdziel. No. I Tod wypowiedział Okej. Okay. Dobrze już, musimy w takim razie troszeczkę pozytywniejsze takie atmosfery wprowadzić i porozmawiam w tym, co ty ostatnio grałeś. I już powiedz mi, jak zakończyła się twoja przygoda z Virgin no, Wiesz, ja zawsze będę... Ty, ty gadasz przez półtorej godziny o Silent Hillu, a ja teraz <laughs> będę gadał przez 10 minut o Virgin of Mana i, i potem znowu półtorej godziny będziesz gadał o jakiejś grze. Nie no, żartuję, ale ja tylko powiem, ale tak będzie zasadniczo. Oddaję sobie Skończyłem mhm. i uważam, że to jest yy, jedna z yy, no, z lepszych gier w tego, tego roku, w którą zagrałem. Ale wiesz, to też tak... dlatego, że ta historia Ci tak urzekła i ona dowiozła na końcu, czy, czy po prostu rozsmakowałeś się, bo tak zauważyłem, Nie, nie, że, historia, że... Jest, historia jest fenomenalna. Bo, historia jest fenomenalna, jest... dlatego, że ona jest z jednej strony, oczywiście, to jest taka, taka wiesz, historia... Um, powiedzmy na początku trochę naiwna, te postacie wierzą w to drzewo many, w tą pielgrzymkę, że wiesz, że y, y, idziemy y, y, do tego drzewa many i tak naprawdę to jest taki troszeczkę wyrok śmierci, no ale to chodzi o to, żeby zachować wiesz ten y, y, jakby to powiedzieć taki, tą równowagę w przyrodzie. Y, no ale z drugiej strony właśnie, no nie wiem, no nie chcę zdradzać, stare, no tobie bym mhm. zdradził, bo, bo ty i tak w to nigdy nie zagrasz, ale jakby wiesz, jakby ta, ta klamra, która jest na końcu i jakby ta taka metafora całości, y, która się ujawnia, y, no jest kapitalna, stary, jest, jest, jest genialna, moim zdaniem. Mhm. I, I w ogóle uważam, że to jest jedna z takich gier, które, y, które właśnie pokazuje bardzo dobrze, y, y, y, że jakby tak ta Konwencja graficzna. Nie wiem, to, że tu przeciwnicy wyglądają jak maskotki, stare, pluszaki, zdjęte spółki mhm. w jakimś tam smyku, że jakby całość tej, cała ta estetyka graficzna, wiesz, która jest taka, powiedzmy, w cudzysłowie, dziecinna, ale, ale właśnie tak jak rozmawialiśmy znowu podcast temu, i tak jak wcześniej mówił o tym Rafał, że to jest po prostu jakaś tam wizualna konwencja. forma y, y, y, y, graficzna, jakaś taka estetyzacja, y, konwencja graficzna japońska, która, która jest przyjęta dla, dla pewnych historii, y, no to nagle się okazuje, że wiesz, że tak naprawdę tu chodzi o jakąś, o jakąś właśnie taką uniwersalną opowieść. I y, y, wiesz, dla mnie najważniejsze, ja zawsze mówię, że dla mnie w grach jest najważniejsza opowieść, ale już abstrahując od tego, generalnie w RPG-ach najważniejsza jest opowieść. Wiesz, do, dobra gra RPG, dlatego, dlatego znowu wracając do tego Baldura, dlatego bym wolał, żeby to był Fallout. Bo wiesz, bo jakby to, gdzie moim zdaniem Baldur z no to jest ta fabuła, która dla mnie przynajmniej pozostawia całkowicie obojętnym dla tych postaci. Natomiast tutaj jest zupełnie odwrotnie. Wiesz, ta historia te postacie. Ja rozumiem, że oczywiście wiele ludzi nie zagra w Visions of Mana ze względu na konwencję graficzną, ze względu na to, że wiesz, że masz po prostu dzieci, które udają dorosłych, w cudzysłowie, tak? Że, mhm. że jakby postacie, które wyglądają jak dzieci, a są de facto dorosłymi. No ale to jest jakaś tam konwencja, nie? To jest tak, jakbyś oglądał, nie wiem, zespół Mazowsze, który powiedzmy odwołuje się do, jakich, do jakiegoś tam folkloru, ale przez cały ten spektakl, przez całe te tańce opowiada jakąś tam uniwersalną historię. Nie? Dotyka jakichś tematów yy, takich uniwersalnych, yy, wiesz, związanych z... Yy, yy. Mhm. Właśnie nie chcę za dużo powiedzieć, no ale wiadomo, o co chodzi. Ja mhm. yy. też zauważyłem jedną rzecz już, bo rozsmakowałeś się w tych japońskich arpegach, ale tak. czy To jest... Yy bo też się zastanawiam, no nie, czy to jest kwestia tej estetyki, tego, tego innego podejścia do opowiadanych historii, do tych jakichś nowych, interesujących rejonów, no nie, tej, tej, mhm. tego fantazy którego nie ma w tych zachodnich, jak wspomniałeś o Baldurze, powiedzmy, u ciebie nie zaskoczyły historie tych, tych postaci, znowu tutaj zaskoczyły, ale czy to też jest też kwestia tego, że podoba ci się na przykład, nie wiem, też gameplay, nie, tych japońskich RPG-ów, które... To znaczy, jest wiesz, ja myślę, że to jest charystety. trochę po trochu, nie? Bo to, jest, bo to jest tak, jak ci mówiłem, że jakby na początku dla mnie te japońskie RPG były takim powrotem do. A szczególnie Octopath Traveler był takim powrotem do tych czasów właśnie Baldura, do tych czasów Icewind Dell, tych starych gier, gdzie wprawdzie gameplay nie był turowy. Ale jednak w dowolnym momencie ja mogłem wcisnąć sobie pauzę i sobie po, pozaznaczać, że ten robi to, tamten robi tamto i tak dalej, nie? Że tutaj sobie wrzucam, yy, nie wiem, pamiętam taką miałem strategię w Icewind Dale, że rzucało się, wiesz, jakąś tam pajęczynę na podłogę, wszyscy wrogowie byli złapani, a potem fireballa, który po prostu ich rozwalał. I, i wiesz, i jakby brakowało mi tego gameplayu, nie? No bo te, te współczesne RPG dzisiaj yy, zachodnie, no to one jakby, wiesz, no to jakby one troszeczkę od tego odeszły, wszystkiego, nie? Mhm. I wiesz, i, i Jakby szczególnie ten. Fallout 3, tak? Czy te Skyrimy. Jakkolwiek spoko gry i wiesz, i, i, i mi się podobały. Fallout 3 mi się podobał, jak, jak, jak wyszedł. Natomiast, no to już było troszeczkę co innego, nie? To już jakby taki nowy etap. Oczywiście, Visions of Mana w jakimś sensie jest grą akcji, tak? bo, bo to nie jest gra, w której masz turowy system walki, więc to jest troszeczkę podobne do, do Final Fantasy VII, ale z drugiej strony w każdym momencie możesz wcisnąć pauzę, w każdym momencie możesz się przełączyć na inną postać, możesz wybrać jej jakieś tam skille, jakieś tam, nie wiem, używanie tych, nie wiem, jakichś tam tych, tych, tych e, e, mikstur, i tak dalej, i tak dalej. I jakby to wszystko powoduje, że, yy, no, że troszeczkę inaczej się w to gra, nie? Mhm. Yy, niż, niż powiedzmy, nie wiem, Fallouta. Ja wiem, że w Falloutie można było tam wcisnąć tą taktyczną pauzę, gdzieś tam wybierać jakieś elementy, strzelać i tak dalej, ale koniec końców yy, ja mam takie wrażenie, że, że Fallout ani nie był grą z właśnie tą taktyczną pauzą, że ja to wybieram i strzelam, ani też nie był grą, w której ja mogę grać swobodnie jako grę akcji. Tylko to zawsze było. Ja miałem takie wrażenie, że ja zawsze stoję w rozkroku. A tutaj nie mam rozkroku. Wiesz, w tych japońskich no jak grasz w Octopath Traveler, no to jest klasyczna, turowa walka. Wybierasz przeciwnika. Ci przeciwnicy nie ma tego aspektu w ogóle poruszania się po planszy, tylko wybierasz przeciwnika, wybierasz skillę, aktywujesz. Twoja tura, tura przeciwnika, jakieś tam proste zasady związane z akurat w przypadku Octopafa. Pamiętam, że tam było, chodziło o jakby przełamywanie obrony i powiedzmy, pewne ataki powodowały, wrażliwość na pewne ataki powodowały, że mogłeś przełamać tą obronę przeciwnika i wtedy on był dużo, na przykład nie, tracił turę i, i, i, i mogłeś łatwiej mu zadawać te obrażenia. Tutaj z kolei jest gra, mimo wszystko jest gra akcji, ale z tą aktywną pauzą, która powoduje, że jakby możesz wszystko zatrzymać, przez chwilę się zastanowić, chociaż w dalszym ciągu to jest gra akcji, bym powiedział, nie z tak tych jest wszystkich RPG-ów. Wiesz, no no w Falloutie 3 to był ten problem, że tam e, niestety fatalnie się grało w tę grę, jak, jak w shooter, bo cały czas powiedzmy, marnowałeś te pociski i, i, i, mhm. i dopiero wiesz, to nawiązanie do tego VASTA, nie do tego do tego systemu, który był oczywiście w oryginalnych Falloutach, nie? To był taki... No miało tak, tak, sens. Tak, o tym mówię. No o I oni później wyszli z, z, z... Nie wiem, czy pamiętasz ten dodatek do Fallout 3. Operation Anchorage. Że oni chcieli, żeby nie zrobić, pamiętam. że graj w tą znaczy, grę pamiętam, ale shooter, nie pamiętam, No i na tym silniku się tak nie da bardzo. Wtedy na tamtym etapie dało grać. No, mm -hmm. to, to było to. No, ale z, widzisz, to jest ciekawe, bo ja zawsze uwielbiam właśnie, jak opowiadać o tych, tych wszystkich grach i one też świetnie wyglądają. E, robią wrażenie. Znaczy ale jednak, of Mana w ogóle wygląda przepięknie. To no. jest, wiesz, Oczywiście konwencja graficzna pewnie nie dla każdego będzie strawna, ale prezentacja dialogów, prezentacja wiesz tej fabuły, zmiany ujęć kamery, to, to wygląda jak bajka, stary. Mhm. To wygląda naprawdę jak animowana bajka. I to jest w ogóle, to, to, też, to też wydaje mi się, że to jest też takie ciekawe, wiesz, że, że, że to jest z jednej strony bajka, ale właśnie jak dobra bajka no ona dotyka absolutu mhm. I, i tak samo ta gra, stary dotyka, wiesz, w tej warstwie fabularnej, w warstwie narracyjnej tak naprawdę jakiejś opowieści, która się gdzieś wyłania z tych, z tych wydarzeń, tych postaci ona dotyka absolutu, no zakończenie jest bardzo wzruszające zresztą i wydaje mi się, że wiesz, że no jest to jedno z no kurczę, z tych, z tych wiesz gram, druga gra, w którą teraz gram oczywiście, bo po ostatnim kąciku demo zacząłem grać w Metafora kupiłem mhm. pełną wersję to mam wrażenie, że z tych wszystkich JRPG-ów Final Fantasy VII Rebirth to jest, kurczę, najsłabsza gra tego roku z tych JRPG-ów. Nie jest to zła gra. Metafor? Ale... Nie, nie, Final Fantasy VII, ale zarówno Aha. właśnie Metafor i zarówno Visions of Mana to są moim zdaniem gry dużo lepsze niż Final Fantasy VII Rebirth. Hmm. Zresztą w ogóle w Metafor jest, widzisz, co jest ciekawe, no nie? ten tytuł no my możemy go interpretować, bo tam jest metafor Refantazio, nie? Mhm. I, i e, już to demo, no, nie? Jest takie intrygujące w tym, że ten główny bo, a ty, bo w, przyznam, że po tym, jak e, tak, tak świetnie zajawiłeś e, tę grę w, w właśnie w poprzednim nagraniu, no to sięgnąłem po nią, tylko że w sensie w demo, nie? I, i to demo w ogóle jest uf, ciężkie do ściągnięcia, bo to jest 50 giga, mhm. ale tak, Filmy przerywnikowe, no to, to studio Ghibli. To jest w najwyższa jakość. Tu, tutaj się zgadzam, tu bez dwóch Ale później tak, Tutaj właśnie... jest w ogóle, wiesz, tutaj jest jakby inna kwestia, bo, bo te filmy przerywnikowe wyglądają jak filmy anime. Więc, a tak. dodatkowo jeszcze w grze będziesz miał przerywniki na silniku i taką, powiedziałbym, archaiczną prezentację dialogów charakterystyczną dla generalnie JRPG-ów, że widzisz po prostu stoją dwie postaci i one gadają i na, na dole hmm. masz tylko główkę animowaną. Tak, i tak, powiedzmy, tak. Y, ale nic się nie dzieje na ekranie, nie? To nie jest prezentacja dialogów taka jak w y, Baldurze na przykład, nie? Że jakby ta kamera się zmienia, zbliżenie na twarz, tu jakiś tam popiersie, tu plan amerykański, tu jakieś szersze plany i tak dalej, nie? No i później się odchodzi nawet do dubbingowania tych kwestii, przynajmniej to już w widać, że tak, jak jest coś mniej dokładnie. istotnego, nie no wszystko to, jest to musisz czytać mm -hmm. i tylko są tylko takie, a, a, okej, okay. mm -hmm. a tekst jest dłuższy, tak, tak. ale y, to, co mi się podoba, to jest to, jak ten świat, no nie? Właśnie, ja nie wiem, do czego ta metafora, no nie, wiesz, te, te tytułowa, te yy, nawiązuje, ale ta książka, no nie, to jest dla mnie intrygujące, bo na początku, yy, co mi się rzuciło, to, jak jest wprowadzenie do, do, do gry, to widzisz świat, który na jakiejś kartce pożółkłej przypomina jakiś taki współczesny świat narysowany. Tu jakiś mhm. e, kształt samochodu, tam z tyłu jakieś wieżowce, nie wiem, to może jakieś zdjęcie z Nowego Jorku. I, i to jest dobre, że ten bohater nasz, ma ten, którego my się wcielamy, ten Elda, znaczy z, on jest z, z, z plemienia Eldów, ma, ma książkę właśnie, która opowiada o tym świecie fantazji. W tym tak naprawdę istnieje jeden Jedno plemienie. I tak sobie pomyślałem, że trochę tutaj za bardzo, no nie, jakby, znaczy, jeśli to jest odwołanie naszego świata, nie, że trochę za bardzo idealizują, no nie, tę ten, ten wizję tego świata, gdzie, gdzie pewnych rzeczy nie ma, bo tak naprawdę jest pewnie jeszcze gorzej niż w tym świecie ich. Ale znowu, ten świat, metafora, jest taki jakby odwrócony, nie, że w tym sensie, że masz mnóstwo tych, tych właśnie plemion i to są, no, te takie istoty magiczne. Nie wchodząc, Wiesz, co ja myślę, że nie wchodząc w takie szczegóły, ja myślę, że to jest znowu jak w dobrym fantazy czy w dobrym science fiction, jakby ta opowieść w tym wyimaginowanym świecie, w jakiejś wyimaginowanej rzeczywistości rodem, nie wiem, złowcy androidów czy z, czy z czegoś innego stary, jakby chodzi o opowiedzenie, odniesienie się do czegoś, co jest tu i teraz. Wydaje mi się, że jakby ten tytuł w ogóle, metafora, to jest jakaś metafora, to jest metafora naszej rzeczywistości. Mhm. Sam fakt, że wiesz, że to, to też dość szybko się okazuje, że bosowie, których zabijasz, to są po prostu humans. Nie? No właśnie to, to jest dla mnie interesujące, bo wydaje się, że, że te, ci Elders, czy to plemienie, mhm. którego to są ludzie, nie? no bo wszystkie inne. Te nie, plemiona. Nie, nie. humans to są bosowie, których zabijają Tak, no właśnie, nie? I tych humans to, ale wiesz, ale to... to są takie najbardziej to... poskręcane twory, miksy jakiś. Mhm. No, tu, tu mamy pewien taki horror, no nie? taką groteskę w stworzeniu tych, tych postaci. Bo ten pierwszy, ja bym powiedział ten... surrealizm raczej. Tak, surrealizm. Ja tak. sobie przy, przypominam, te, te, te, to jest chyba drugi boss, wydaje mi się. Nie pierwszy, którego pokonujesz, taki, który bestia. wygląda dosłownie jak wyję, Mi się kojarzy jak z obrazów Salwadora Dalego. Więc wiesz, więc wydaje mi się, że to... Natomiast ja, ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że, że to jest właśnie też kapitalny przykład gry, która pod względem technicznym, technologicznym, to jest gra na poziomie nie wiem, PlayStation 4, PlayStation 3, być może Xboxa 360, z powodzeniem pewnie by poszła mhm. z jakimiś tam uproszczeniami. tak, tak. Ale... Kon jakby wiesz strona wizualna w sensie ten kierunek artystyczny który jest w tej grze to jest po prostu oczywiście gdzieś tam połączony znowu z tą y, japońskością, która nie dla wszystkich będzie do strawienia niestety yy, no ale dla mnie jakby mi to nie przeszkadza wiesz w tym sensie, że ja jakby ja zawsze się koncentruję na dziele a nie na tym, że nie wiem to jest film animowany, bo to tak samo możesz powiedzieć nie, że jakby konwencja anime a z drugiej strony możesz powiedzieć, nie wiem, film animowany albo film ak z aktorami. Dla mnie to mm. nie ma znaczenia. Dla mnie jest ważny tak, tak naprawdę przekaz i to w jaki sposób twórcy próbują mi coś opowiedzieć, jakąś ciekawą historię. Dlatego mhm. ja nie mam jakiejś takiej wiesz, awersji, jak niektórzy mają, że, że wiesz, że o nie, dobra, anime, to ja nie oglądam. Znaczy, nie? wiesz co, tutaj jest też taka, wiesz, inna estetyka, inna wrażliwość, ale to też jest kwestia tego, że to jest jednak. No tak, ale, ale wiesz, ale to, to i no w każdym filmie, czy w każdym dziele zawsze będziesz miał inną wrażliwość, tak, nie? No i, tak, i, tak. I nawet jeśli będziesz wiesz, ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że film animowany, nie oglądam. Film z aktorami oglądam, albo odwrotnie. A ja z kolei, A nie, mi dla mnie to nie ma znaczenia, coś innego. dla mnie liczy się opowieść, historia, przekaz. Mi chodzi, chodziło o to, jak, jak te postacie wyglądają, jaka jest moda w tym świecie. Ale to jest też nowy świat fantazji, to jest inny świat, to jest inna rzeczywistość. To nie, nie, nie, można przyjąć, że to jest taka konwencja i, i, i, i tak to jest. Ale jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, yy, bo też na to zwróciłeś uwagę, jest, że bardzo podobały ci się, to powiedziałeś, interfejsy w tych grach i szczególnie mówiłeś o, o tym w kontekście e, właśnie metafora i, ta, i fantazio i, i też e, tak zauważyłem, że kiedy na zachodzie chociaż może nie w każdej grze, no bo jednak w, w tych RPG-ach no nie jak tam Baldur i tak dalej, te, e, ten interfejs jest, ale w grach zachodnich jakby odchodzi się od tego, wiesz, od tego nie, interfejsu. Nie, ale, Teraz ale, ale jest jakby chuda. Baldur's Gate to jest właśnie przykład, moim zdaniem, typowego zachodniego podejścia do interfejsu. To znaczy ja rozumiem, że oczywiście on się zmienia, bo jakby myślę, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Bo ty mówisz o funkcjonalności interfejsu w Baldurze, która wynika z tego, że jak gram na klawiaturze, na komputerze, to ten gameplay, to ten interfejs wygląda inaczej, a jak podłączę pada do PC'ta, to też ten interfejs się Czy... zmieni i będę miał taki interfejs, no. jak miałem na, yy, nie, na, na, mi chodziło... na konsoli. Bardziej mi chodzi Ale o to jest innego. jedna rzecz. A mi chodzi, mi chodzi o artystyczny sposób zaprojektowania tego interfejsu. Mi nie chodzi no tak. o jego funkcjonalność, bo funkcjonalność w, oczywiście jest jak najbardziej w metaforze, bo ona wynika z tego, że to jest gra stworzona od początku do końca na, na konsolę. Ja nie wiem, czy na pececie ten interfejs wygląda inaczej. Wydaje mi się, że on wygląda dokładnie tak samo. Nie, tak samo. I, tak możesz... tak. I to jest przede wszystkim gra tworzona podpada natomiast mi chodzi o to, w jaki sposób ten interfejs jest zaprojektowany pod względem estetycznym, a nie no pod tak. względem funkcjonalnym. Znaczy nie, bo właśnie mi chodzi o tą estetykę, bo chodzi mi o to, że, ta, uh -huh. y, że dużo jest... Wiesz, no, bo kiedy gra staje się bardziej grą akcji niż chociaż, wiesz, no, kiedy dochodzi do walki, no to to jest taki tradycyjny, taki taktyczny japoński RPG, nie? Że stoimy naprzeciwko siebie i wymieniamy się ciosami, umiejętnościami, tam magią i tak dalej. Ale bardziej mi chodzi o to, że, że kiedy ta gra wchodzi w ten, ten interfejs właśnie z trzeciej osoby, takiej bardziej gry akcji, nie, te dialogi, to właśnie jest dużo tych onomatopei, dużo takiego nowoczesnego, znaczy jest dużo jak w komiksie tej, tej, tej, tej, tej grafiki, w tym interfejsie, a kiedy znowu w grach akcji zachodnich, Robisz się tak, żebyś miał mi największą imersję. Wydaje mi się, że cały czas rozmawiamy o dwóch innych rzeczach, bo mhm. mi chodzi o to, że jak, nacis jak wchodzisz do menu, gdzie wybierasz ekwipunek, gdzie wybierasz przedmioty, gdzie wybierasz skille postaci, mhm. to mi chodzi o to, jak to jest zaprojektowane. Aha, aha. A mi bardziej chodziło o styl, wiesz o podejście tego, że odchodzimy od interfejsu, żeby go jak, było, jak najmniej go było widać do tego, żeby ten interfejs był taki eksplodujący, wybuchowy, bo, bo to, że tam wchodzisz w menu i masz, powiedzmy, tą funkcjonalność podwyższoną, bo wszystko jest jakby bardziej przejrzyście, to tak, no nie? To, jest, to, to też jest inna. Ale mi kwestia. nie chodzi o funkcjonalność. Mi chodzi mhm. o, o to, jak jak to właśnie jak wchodzisz do tego menu i widzisz na przykład głowę tej postaci, czy tamtej postaci, czy to, jak to jest zrobione, wiesz, te, te, te poszczególne zdjęcia. Mi chodzi z, myślę, że Rafał by to zrozumiał. <laughs> znaczy... E, bo to jest coś, jeszcze... to jest coś wiesz, to jest coś charakterystycznego e, to jest coś charakterystycznego generalnie dla Atlusa i dla gier, które oni wydają e, czy, czy, czy które gdzieś tam spod ich e, pieczy wychodzą, bo, bo pamiętam, że tak samo było w przypadku Persony, Persony 5, jak ja pierwszy raz odpaliłem Personę 5, e, nie wiem czy jeszcze pamiętasz, ale Persona 5 generalnie e, była w tym pakiecie bodajże 20 gier e, które każdy posiadacz PlayStation 5 na początku dostawał, jakby z dobrodziejstwem, inwentarza. I tam było oczywiście. Yy, pff, no nie, pamiętam nie wiem, czy akurat Persona 5 była. Tak, ale... no Persona 5 była, ale, ale właśnie. Yy, ja pamiętam, że ja wtedy ją odpaliłem z ciekawości. I już wtedy ja, jakby nagle zobaczyłem, że ktoś z menu, które które masz w Baldurze, odpalasz Baldura i masz menu zacznij nową grę, wczytaj grę, opcje, ustawienia to ktoś z tego z... pomyślał zróbmy z tego y, dzieło sztuki mhm. rozumiesz? Czyli jakby o to mi chodzi nie chodzi o to, że ten interfejs jest funkcjonalny itd. to jest, to jest jakby druga funkcja interfejsu y, jakby zazwyczaj podstawowa we wszystkich grach, w które gramy a w przypadku Persony 5, w przypadku w ogóle Person, w przypadku tych Shin Megami Tensei tak samo. Ktoś wymyślił, stary, ktoś wpadł na pomysł, no dobrze, my estetyzujemy grę, estetyzujemy postacie, tu robimy to, tu robimy tamto, te skille, tu interfejs ma pewną funkcję, bo, bo jego funkcją jest tak naprawdę ułatwić tobie sterowanie grą. A mhm. Atlus wpadł na taki pomysł, okej, okay, on musi być oczywiście funkcjonalny, musi ułatwić nam sterowanie grą ale dodatkowo podkręćmy go na ten wyższy level. nie? Przesuńmy tą wajchę w skali od 0 do 10 na jedenastkę. Niech to będzie stary, wiesz, ta, ten, ten, to oczko wyżej. To jest coś, co moim zdaniem jest takim cechą charakterystyczną generalnie Atlusa i, i właściwie nie Atlusa, ale tych, tych studiów, które gdzieś tam współpracują czy tworzą gry dla Atlusa, a szczególnie właśnie Person. Mhm. Obejrzyj sobie stary personę 3 Reload, która wyszła w tym roku, w którą też mam zamiar zagrać, żeby mieć już jakby pełną skalę jakby wyobrażenia tego, co się, co się dzieje w, jakby w tych grach. Persona 3 Reload, nie? Która, która też jest yy, jakby z, z, spod skrzydeł de facto Atlusa. No to obejrzyj sobie stary, jak to wygląda. Ja oglądałem recenzję i tak dalej. I to jest jakby podobnie. To jest taki, to jest taki kurczę, to jest ten taki pieprzyk, to jest ten, ten języczek uwagi, to jest to coś, co jakby pokazuje ci, że wiesz, że oni jakby są troszeczkę na innym poziomie, nie? Mm -hmm. No ale to tak jak już rozmawiamy o tej, o tym metaforze Rej Fantazjo, to jak ci się gra? No bo ostatnio rozmawialiśmy o Demie, teraz już masz sporo... 20 godzin ponad wbite Tak, to to czy... Yy... Wybornie. Tak? Wspaniała, Ale to jest kwestia tak? i samej rozgrywki, czy po prostu też tych zawiłości fabularnych, tej intrygi. Jesteś znaczy i, coraz i bliżej... I jedno i drugie. Wiesz, jedno i drugie, bo fabuła tak naprawdę i to, jak ona się rozkręca i ta metanarracja, która gdzieś się dzieje, wiesz, z jednej strony ten świat, z drugiej strony, tak jak zauważyłeś, ta książka opisująca tą fantazję i to, jak się dowiadujesz i potem tam jeszcze jest to spotkanie z tym, powiedzmy, autorem, a potem jeszcze są jakieś kolejne Odkrywane wiesz aspekty, do tego mm -hmm. wiesz e, walka w tej grze. Też, też tak jak ci pisałem, że z jakby z jednej strony oczywiście oparta o ten system turowy, e, gdzie, gdzie tak naprawdę wybierasz sobie postać, wybierasz skile znowu e, e, rozbudowany papiernożyce nożyce kamień, nie? że nie, nie wiem, są jakieś odporności, są jakieś takie rzeczy. A z drugiej strony też możliwość grań, wiesz, jakby y, y, możesz walczyć w czasie rzeczywistym, w tym sensie, że jakby, to, jakby gra nie zmusza Cię do tego, że wiesz, że, że Ty musisz żmudnie chodzić i masz te randomowe enkantery, w, tak jak praktycznie w każdym JRPG-u, które się gdzieś tam pojawiają. Nie? Jakby znowu, masz takie y, dwa różne światy. W Octopath Traveler chodzisz sobie po świecie i nagle dostajesz informację, że zostajesz zaatakowany nie? i gra cię przenosi na ten y, obszar, gdzie po prostu turowo walczysz. Tutaj widzisz wrogów, którzy gdzieś tam chodzą i w momencie teraz, jak, jak do nich podejdziesz, to możesz ich zaatakować w czasie rzeczywistym i teraz jeśli będziesz w stanie wbić im dostatecznie dużo obrażeń, no to jakby oni zginą, dostaniesz punkty i możesz grać dalej tak jak w cudzysłowie w Diablo. No ale jeśli nie będziesz w stanie, no to masz znowu dwie jakby możliwości. Możesz spróbować ich ogłuszyć i wtedy jest takie jakby zbliżenie kamery i wtedy możesz zacząć walkę z pewnego rodzaju przewagą, albo oni cię ogłuszą i wtedy zaczniesz walkę z to oni zaczną walkę z przewagą, nie przeciwnik zacznie walkę z przewagą. I to też, wiesz, to jakby, ale mimo że to jest walka turowa, jakieś to jest dynamiczne. Widziałeś? Wysłałem ci filmiki. Stary. To, to, to po prostu to się błyskawicznie zmienia te skile. To się po prostu lata po menusach. Instant. To nawet nie jest octopus traveler, gdzie się ja musiałem zastanawiać chwilę nad wiesz, nad doborem skilli, co wybrać, która postać i tak dalej. Tu to po prostu idzie, wszystko wiesz w taki naturalny sposób. Do tego jeszcze wiesz ten cały gameplay loop, że rozwalasz tych progów, idziesz dalej, walczysz z kolejnymi, rozwalasz, idziesz dalej, grindujesz, wiesz i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Do tego za każdym razem z tego podziemia, jak znaczy mówię dungeonu, nie? Mechanicznie który tak, tak, tak. co jakiś czas po prostu w grze masz jakby takie większe lokacje, które musisz eksplorować, to możesz je eksplorować właśnie też partiami, masz tam oczywiście kalendarz że nie wiem, do 10 danego dnia, do 12 danego miesiąca musisz oczyścić tak, jakby posunąć, rozwiązać ten quest, ile razy wejdziesz do tego dungeona, jak długo będziesz zaczynał w których miejscach bo za każdym razem możesz... Yy, tam są takie safe spoty, wiesz, porozrzucane, które de facto powodują, że możesz wyjść z dungeonu i potem nie musisz od, od zera zaczynać, tylko możesz zacząć od tego miejsca, w którym ostatnio skończyłeś. A dodatkowo jakby nie ma czegoś takiego, że wrogowie się odradzają. Więc wiesz, więc dużo jest takich ciekawych rzeczy, które znowu, no w, mhm. wiesz, powodują, że gra się w tą grę niezwykle przyjemnie. No mi się w ogóle nie znudziło. Jakby ja chcę mhm. więcej. Ja, ja chcę grać w tą grę 200 godzin no ale też y, takiego, chyba nawet, jak jest, nawet prywatnie, że masz takiego skilla odkryj sobie taką przyjemność, że skoro masz dużo satysfakcji to też nie, nie odrzucajcie coś co na przykład mnie w tych starych japońskich RPG zawsze odrzucało, czyli te losowe spotkania i, i no ale to nie ma tego, bo to nie jest grań. wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie coś co też od, o, o czym częściowo rozmawialiśmy, że to jest tak, że to nie jest jakby stara gra. To nie jest gra no zrobiona według tych starych prawideł, tego, jak to ma wyglądać, i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest jednak kolejny jakiś tam JRPG, który AD 2024. I wiesz, i, i on też korzysta z jednej strony, z całego dorobku tych gier i z doświadczeń tych twórców z personą wcześniej. A z drugiej strony jest pełny właśnie no, tak jak każda dobra gra, wiesz, to jakby znowu wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku podcastu, to, to nie jest y, kazus y, betezdy, która wiesz, y, no jaka jest różnica między starym Falloutem 4 a y, Starfieldem? No taka, że Fallout Skórka. 4 to jest post-apo, a Starfield to jest y, y, y, science fiction z naciskiem na science. No, jestem w jest... stanie powiedzieć, że Fallout 4 jest lepszą grą niż... Nie, Możliwe, stary, to, to ale też... wiesz, ale chodzi mi o to, że to jest generalnie to samo, tylko przeniesione w inny setting. Natomiast w przypadku, wiesz, metafora czy czy, czy, czy persony, to nie jest tylko to samo przeniesione w inny setting, ale jednak są pewnego rodzaju drobne usprawnienia, które powodują, że ta walka wygląda zupełnie jakby inaczej, nie? Tak. Więc, więc wydaje mi się, że wiesz, że jakby to. Znowu, to jest wracając do Baldura. No ja z całym szacunkiem dla różnych rzeczy, które w Baldurze się pojawiają, które są nowe, które są, wiesz, świeże, ale myślę, że się ze mną zgodzisz. Granie w Baldura trójkę to jest tak jak granie Vice Windel, oczywiście z tą zmianą, że, nie wiem, lepsza grafika, lepiej prezentowane dialogi, że powiedzmy ten, ten widok jest trójwymiarowy mogę w każdej chwili sobie przybliżyć i tak dalej, ale zasadniczo no tak jak w nie wiem, Icewindelu czy Baldurze mogłem wysadzić beczkę, tak samo tu mogę wysadzić beczkę. Tak jak tam mogłem wpadać na różne ciekawe pomysły, jak wykorzystać te różne czary, żeby zabijać przeciwników, mhm. no to tu też mogę to robić. To jest zasadniczo, gameplayowo to jest bardzo podobne. Tak. To, jest, to jest wszystko to samo. I wiesz, i ja pamiętam, że ponieważ ja się wychowałem na tych wszystkich Icewindelach i Baldurach, no to dla mnie ten Baldur nie jest jakimś takim niesamowitym odkryciem. Tak, Ja nie mam takiej potrzeby, żeby wracać do tej, do tej przeszłości i się tam ciągle w tym pławić. Natomiast ponieważ te JRPG, jak słusznie zauważyłeś swego czasu, one y, y, y, gdzieś tam złapały y, mnie za gardło... Y, i właśnie były dla mnie takim powrotem do tej przeszłości, do tego turowego gameplayu, do tych różnych rzeczy. Wiesz, mi te randomowe enkantery zupełnie nie przeszkadzają i tak dalej, bo dopóki walka jest fajna, dopóki ten gameplay loop jest fajny, dopóki on mi się podoba, no to dlaczego ma mi to przeszkadzać? Wiesz, jakby ja nie mam takiego ADHD, że nie wiem, jak, jak, czy ja muszę iść dalej. Zwłaszcza stary, że taki mały spoiler. Na początku tak. grasz, masz trzy postacie, a po 20 godzinach gry nagle masz cztery postacie w drużynie. I wcześniej nie masz możliwości dodania czwartej postaci, nie, ale on dodań to być może w, po kolejnych 20 będę miał pięć postaci w drużynie. Czyli te opcje się zwiększają. Klasy postaci się zwiększają. Możliwość modyfikowania tych klas postaci, zmieniania, wiesz, patrzenia jak to będzie wyglądać, jak się walczy i tak dalej, to też się zmieni. Więc wiesz, więc wydaje mi się, że to jest kurczę... Wiesz, coś ciekawa kwestia, ja tak cię zapytam już, no bo już nie można powiedzieć, że, że... Zaczynasz swoją przygodę. Ty już tą przygodę zacząłeś i od, no, od paru lat, można powiedzieć, że bardzo dużo tych tytułów yy, czy od Square Enix, czy właśnie, że od Atlusa nie poznałeś. Mhm. Ale teraz chciałbyś powiedzmy jedną grę kogoś przekonać, kto właśnie jest wychowany na tych baldurach i tak dalej, żeby pokazać mu tą drugą stronę. Z tych wszystkich gier, które przez ostatnie lata, właśnie określone jako japońskie RPG, grałeś, która uważasz, że jest takim najlepszym kąskiem, takim, żeby, takim pierwszym daniem, żeby, żeby wejść, poznać z czym to się je, ale się nie odbić, bo, bo można mieć pewne jakieś takie wyobrażenie i, i e, negatywne, że się tak wyraża, jakieś takie podejście, wejść, być uprzedzonym, a jednak, e, bo ja nie chcę też nawet zapytać cię, czy pamiętasz, która gra... W, i czy to był właśnie ten Octopath prawda, czy, czy jakaś inna, która sprawiła, że otworzyłeś jakby się na te gry, ale jakbyś teraz z tym doświadczeniem wybrał y, y, jedną grę, którą mógłbyś polecić powiedzieć, tak, jak chcecie zrozumieć y, ten fenomen to zacznijcie od tej gry Znaczy, no dla mnie to był Octopath to był Octopath tylko mhm. też to jest ciekawe, bo y, ja pamię nie wiem czy pamiętasz ja miałem Switcha pierwszy raz jak kupiłem Switcha to kupiłem właśnie Switcha w momencie kiedy wyszedł Octopath Traveler mhm. i ja nawet wtedy ściągnąłem Octopath Traveler i ja po prostu stwierdziłem, że ja nie będę grał w jakąś grę, która wygląda jak stare gry z, wiesz, bo, bo ja troszeczkę też byłem tym zmęczony na Xboxie, że tam co chwila odpalałem na tym Series seksie jakąś grę i to po prostu było ciągle wracanie do przeszłości, nie? jakby brakowało mi tego Jakiegoś tak. takiego świeżego podejścia. No ale później jak drugi raz kupiłem Switcha, bodajże, nie wiem, czy po roku, czy po półtora, czy po dwóch latach, jakoś tak, no to ja wróciłem do tego Octopuffa. I, w... mhm. I ja się zafascynowałem, stary. Znaczy dla mnie Octopaw Traveler, ale wydaje mi się też znowu, myślę, że Octopaw Traveler nawet bardziej ze względu na, na tą opowieść, na historię. Wiesz, ja grałem w OktoPuffa z córką, czytałem jej te wszystkie dialogi. Ona była zafascynowana tą historią. Ja byłem zafascynowany tą historią. Wiesz, te, te y, różnymi motywami zresztą y, bardzo ciekawymi. Y, i, I wiesz, i dla mnie to była taka gra, która mi. Tylko znowu, no to, to przede wszystkim fabuła, nie? Ale jakby ja bym nie spędził stary w Octopawie 60 godzin, jakby ta gra by mi się tylko fabularnie podobała, nie? Bo jednak jakiś tam gameplay loop jest nie? W, tych, w tych RPGach i jednak swoje musisz też, yy, że tak powiem, wywalczyć, nie? Krwią, skillami i tak dalej. To jest chyba taki postarci. najlepszy tytuł, taki najlepszy pomost między tymi starymi grami i JRPG, a właśnie mhm. te, tą nowoczesnością. No bo to jeszcze to też nie jest Ale wiesz, gra, jak... ja właśnie tak nie umiem stary powiedzieć tak do końca, bo wiesz, bo, bo na przykład potem sobie myślę, no dobra, ale jakby potem wyszedł live life, nie, który, który z remakiem, remasterem niesamow, nie wiem, niesamowitą muzykę, niesamowitą zmianę w gameplayową, która polegała na tym, że yy, oprócz tego aspektu wybierania postaci i skilli, też miałeś ten aspekt przestrzenny, że musiałeś te, te, jakby ta plansza była taka powiedzmy ala Heroes of Might and Magic, nie, że jakby musiałeś też się poruszać, ustawiać te postacie i one też gdzieś tam Atakowało, wydawało niezwykła mhm. gra zupełnie, a do tego niezwykła ze względu również na, na fakt, że ona się dzieje w kompletnie różnych epokach: od prehistorii po jakieś czasy samurajskie, po jakąś odległą przyszłość i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc ona też ta, ta skala tej opowieści też była nie, nie, niezwykła, nie? Yy, No ale Final Fantasy VII, Remake, no też miała swój urok. Wiesz, mm -hmm. ja na ja, wiesz, ja nie grałem, w, znaczy grałem pewnie kiedyś w Final Fantasy VII, jak on oryginalnie wyszedł, ale pamiętam, że jak grałem w Final Fantasy VII Remake i tam jest ta postać Jessie, to ja byłem na początku gry dosłownie przekonany, że główny bohater będzie rozdarty między Tifą a y, tą Jessie. No ale tam dość szybko ta Jessie jednak ginie, nie? I wiesz, i się okazuje, że to jednak takie trochę, wiesz. Y, Oszukane. Po co innego była ta postać, nie? Aha, no tak. Więc wiesz, więc yy, na to wiesz, ja bym, ja bym dzisiaj powiedział stary, że metafor. Znaczy, powiem Ci, że metafor to mi się w ogóle jawi pod bardzo wieloma względami jako no, absolutnie wybitna gra. No ale z drugiej strony ten Business of Mana też jest ciekawą grą, tylko znowu, tylko wydaje mi się, że nie ma tego ciężaru gatunkowego. No, z jednej strony ma, ale z drugiej strony nie ma, mm -hmm. no bo ten, ten metafor jest, wiesz, to, to i uznane studio, i Atlus, i wiesz, i ten, i ten cały, że tak powiem, y, y, ogonek w postaci persony. Y, I też jednak y, jakaś taka metaforyczność wiesz, tej gry i, i jakieś takie odniesienie. Wiesz, wydaje mi się, że, że... No, ale, ale, tylko wiesz, damy, tylko, tylko finalnie, wiesz, jakby chodzi mi o to, stary, że jakby szansa na odbicie się od JRPG-ów jest ogromna, moim zdaniem. Bo to naprawdę, to, to trzeba mieć w sobie taką otwartość, takie, taką ciekawość świata. No, jeżeli ktoś żyje w kategoriach, że, nie wiem, nie ogląda jakiegoś programu, bo główny bohater ma wąsy, no to stary, to. to nie ma szans, żeby w ogóle zagrał w jakiegokolwiek JRPG-a. No, no tak metafora to metafory jest o tyle takim ciekawym przypadkiem do polecenia, że to jest generalnie, uniwersalnie bardzo pozytywnie oceniana gra. Znaczy, bardzo pozytywnie, to jest, to, jest, to jest niedopowiedzenie. To jest gra, która jest jedną z najwyżej ocenianych gier w tym roku. Na Metacriticu to Ale są wiesz, 94... Ja ci powiem, stary, punkty. że dla mnie nie ma łatwego wejścia w ogóle w JRPG zawsze. Bo ja słuchaj... Ja jak zobaczyłem metafora gdzieś tam na, yy, w tej cyfrowej dystrybucji, gdzieś tam ta ikonka, to demko mi się pojawiło, ja sobie ściągnąłem, to jakby mnie tak zafascynowała ta ikonka, metafora, to logo w ogóle wiesz, yy, jak ono jest zaprezentowane, że jakby ja sobie, stary, ja chyba ze dwa razy to demo odinstalowałem w, w trakcie grania. Tylko po prostu dla mnie ta strona wizualna tej gry, ta estetyka była tak fascynująca, że ja sobie pomyślałem ja w to muszę zagrać po prostu. I ja po prostu albo pokocham tę grę, albo nie. Wiesz, więc to jest, to jest też jakby taka kwestia. Ja nie chciałem po prostu, nie chciałem, żeby ten pociąg pod tytułem metafor mi gdzieś odjechał, nie? Bo, bo wydaje mi się, że to jest z perspektywy tego roku, wydaje mi się, że to jest naprawdę Jedna z najciekawszych gier, które wyszły, ale znowu no, Atlus w tym roku moim zdaniem rozbija bank, bo, bo wcześniej e, Unicorn Overlord. Stary, to jest, to, to jest kompletnie inna gra. No właśnie miałem Cię zapytać o tego unicorna, że tak nie wspomniałeś, a jednak wspomniałeś, czyli jednak gdzieś ciaś, y, siedzi Ci. W znaczy, wiesz, głowy, bo, że ten też wiesz, bo też pisałem dzisiaj y, z jednym ze słuchaczy, rozmawiałem i pozdrawiam Adama. I y, y, y, wiesz, i ja. Y, ja słuchaj, tak sobie myślałem, że wiesz, że, że problem mój z Unicornem polegał na tym, że ja go kupiłem na początku na PlayStation. I ja zainwestowałem w niego z, nie wiem, 10-15 godzin na Playaku, a potem stwierdziłem, że to jest idealna gra na Switcha jednak. No więc sprzedałem wersję na PlayStation 5 i kupiłem wersję na Switcha. No i zacząłem grać na Switchu. Doszedłem do tego samego momentu, co na PlayStation. Łącznie, sumarycznie zainwestowałem już tego czasu, wiesz, te 30 godzin w tą grę i po prostu przyszły inne tytuły. No bo wiesz, ile razy możesz grać to samo, nie? Jakby, jakby, no. cał, jakby ja powieliłem dokładnie jeden do jednego ten gameplay. Doszedłem do tego samego punktu, w którym byłem na, na, na PlayStation, tylko na, na, na, na Switchu. Więc ja prawdopodobnie po metaforze, bo mam teraz taki plan, że nie kupuję żadnych gier, tylko po prostu skończę metafora, wracam do Unicorna, a potem pewnie Persona. Trójeczka, reload, żeby wiesz, mm -hmm. y sprawiedliwości i być może jeszcze Shin Megami, ten 5, które też mi gdzieś chodzi po głowie. Też się zastanawiałem, czy kupić na, na Switcha, czy na, y czy na PlayStation, ale chyba na Switcha kupię, bo, bo jednak y to są gry, które wiesz, wymagają dużo czasu, i ja sobie bardzo cenię możliwość grania takiego przenośnego w te gry. Bo dzięki temu ja mogę zawsze sobie odpalić wiesz, tą konsolkę i sobie gdzieś tam między, mm -hmm. że tak powiem, jedną czy drugą kawą sobie zagrać. Mm -hmm. Nie no, to fajnie. Powiem ci, że trochę ci zazdroszczę tego, tego twojego entuzjazmu, ale yy, <głos> to, jest, to jest coś, co, co zawsze mi się tutaj podobało. Znaczy, nie w... no to jest kwestia, ja myślę, że to jakby ja rozumiem, że ty mi zazdrościsz, bo ty po prostu, wiesz, bo to tak jak ja bym słuchał, tak jak ja słucham twojego, twoich wynurzeń na temat Silent no, jakby ja, ja wiem, że ja nie zagram w Silent Hilla i wiem, że nie zagram w horrory, że ja takie gry będę omijał i jakby niewiele rzeczy mnie przekona. Nie? I, i, I myślę, mm -hmm. że tak samo jest właśnie z tymi JRPG-ami, no, że ty, ty wiesz, że po prostu z tego czy innego powodu nie wiem, odbijesz się, nie zagrasz, nie jesteś w stanie po prostu pewnych rzeczy jakby przełknąć, nie? Natomiast ja, ja wychodzę z takiego założenia, że dla mnie to jakby nie ma większego znaczenia. To znaczy, jeżeli mi się gameplay podoba, stary, bo paradoksalnie ja nie gram w metafora, dlatego że fabuła jest yy, wybitna. Też. Ale, no wiesz, to są gry. No, jeżeli gameplay byłby skopany, to ja bym nie grał w metafora. Moim Dokładnie zdaniem no. gameplay jest kapitalny. Mm -hmm. Mm -hmm. To fajnie. A coś jeszcze, czy grałeś, czy to jednak ten cały czas, twój czas poświęcasz teraz na tego metafora? Tylko metafor, Sary teraz mm -hmm. cisnę. Tylko, mm -hmm. tylko to nie mam, nie mam yy, nie mam nic innego. Znaczy, no mówię, no metafor jest po prostu grą. Kompletną. Mhm. Mm ja mam jeszcze jedną małą gierkę, ale to na, to już się nie martw. To, już nie, to nie będzie długa wypowiedź. To takie raczej, raczej yy, pierwsze wrażenia. To może chcesz w następnym odcinku o niej powiedzieć. Nie, myślę, że ja tam tak wspomnę, a jak się okaże, że, że po tych Ale pierwszych wyrażeniach... Ale może w następnym. <laughs> w następnym odcinku zrobimy tą obieconą recenzję Bajtów Polski. Wiesz, ja już trochę zmęczony jestem. No, to obiecuję, że to będzie krótko, bo chciałem o tym wspomnieć, dlatego że ta, ta gra teraz wychodzi i być może będziemy mieli yy, world premiere, wiesz, a kiedy puścimy odcinek zaraz, jak puszczą embargo, zrobimy tak w tym samym czasie, bo ja o tej grze w ogóle wcześniej nie słyszałem, co jest ciekawe, ale będąc popularnym youtuberem, zapisałem się na wszystkie możliwe listy mailingowe i między innymi właśnie e, PR Outreach jest taka, taka polska firma zajmująca się PR-em dla, dla mniejszych e, twórców, no i pojawiła się możliwość zagrania w grę. E, Kong Survivor Instinct. I na początku nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to jest gra polskiego studia Seven Levels, nie? więc tutaj od razu już, ryszył, bądź przygotowany na to, że plus jeden do oceny. Aczkolwiek, jak sobie sprawdziłem, jakie poprzednie gry to były na, od, od, tych, od, tych, od tych ludzi, od tych twórców, no to raczej to były mniejsze gry na, na przykład na, na Switch'a I, i, i raczej nic o czym byś słyszał. A Kong Survivor to, to mój drogi, to jest. Metroidwania i to jest najciekawsze, że y, Metroidwania w. Jak to się nazywa? Kong Survivor Instinct. Aha. I to jest, y, jak już się domyślasz, Kong w nazwie nie jest przypadkowo. To jest y, gra w, w tym multiversum, czy nie multiversum, przepraszam, w, w uniwersum Monsterverse. Czyli, czyli tych. tych Coś, co pewnie kojarzysz nie z dużego ekranu, jak Godzilla vs. Kong, czy tam, nie wiem, Godzilla, Kong, The New Empire, to wszystkie, te w ogóle te wszystkie filmy, w których ostatnio się pojawił i pojawiła i Godzilla, i pojawił się King Kong, należą do tego Monsterverse, niedawno był chyba na Apple serial Monarch, opowiadającej organizacji, która się badaniem ty tymi wielkimi potworami, tytanami zajmuje. I tu mamy grę, Metroidwanie właściwie. Bo, bo w swoim rdzeniu tym gra jest. Wiesz, wcielamy się w ojca, który w, w mieście, znaczy który, który widząc, że miasto jest rujnowane właśnie przez, przez King Konga, który nagle, nie wiadomo czemu, zszedł na złą drogę, bo zawsze się kojarzył jednak takim, że to był ten, ten, ten z tych, tych stylałów, który pomagał zwalczyć te inne złe potwory, no nie? Zaczyna niszczyć miasto i my rzucamy wszystko wracamy do tego miasta, żeby odnaleźć naszą córkę. I, I to jest ten jakby motyw dla głównego bohatera, żeby się pojawić w mieście, które jest po zniszczone, opuszczone, tam też zostają jeszcze tylko jacyś szabrownicy i inni przestępcy, ale my, wiesz, mamy ten główny cel, znaleźć córkę, nie? I to, co mi się strasznie podoba, to jest taki vibe, który już od razu, wiesz, czułem, yy, gry, którą uwielbiam, która swego czasu była rozdawana za darmo na Epiku, jak epik postała, ale też na pewno grałeś w nią na Xboxie, czyli Shadow Complex. Ja nie wiem, jak... Do, jak, jak nie jak grałem, to... stary, nigdy w Shadow Complex. Ale ci zazdroszczę. Ojejku. Wejdź w... Bo wiesz, ta gra się w ogóle... Shadow Complex się w ogóle nie zestarzał. To jest, to jest Metroidvania Science Fiction. Yy, 2,5D. Są taką... Yy, z, z grafiką właśnie 3D, że jest, jest, jest pewna perspektywa, no nie? Yy, bo, bo czasami jest tak, że niektóre rzeczy robimy też w głąb ekranu, nie? ale to już mniejsza z Shadow Complex. Ale tu jest taki sam klient, bo wiesz, bo zaczynamy na początku, to właściwie nie mamy nic. Jesteśmy tym ojcem, który wychodzi z tego samochodu i, i biegnie przed siebie, szukając powiedzmy jakiegoś sygnału, nie? próbując znaleźć cukę, ale jak to w każdej Metroidvanii, zaczynamy natrafiać na pewne elementy, które no, są albo jakimiś zagadkami środowiskowymi polegającymi na tym, że musimy jakąś skrzynkę przesunąć, coś musimy zrobić, a a są takie, w których znajdujemy jakiś klucz, jakąś broń i w momencie, kiedy już pojawiła się możliwość walki, pojawił się pistolet i tak dalej, to już wiesz, już nawet podobne celowanie było jak w Shadow Complex. Więc to jest gra, w którą no, pograłem może teraz z półtorej godzinki, więc to, jest, to są absolutnie pierwsze wrażenia. Ja myślę, że jak się... Jak, jak się wciągnę, tak jak na to wygląda, że się, że się wciągnę, to, to bardzo chętnie porozmawiam o niej w, w następnym odcinku, bo faktycznie że dzisiaj już, już bardzo długo o niej rozmawiamy, ale jeśli ktoś chciałby właśnie zagrać w małą grę, ale w tym świecie, który zna z tego licencji, to ja bardzo powiem, dlatego, że dla fanów MonsterVerse tam, tam jest dużo smaczków. Tam jest dużo smaczków, bo znajdujemy pewne informacje, pewne znajdźki, pewne jakieś zapiski. Pojawiają się pewne postacie znane y, z, tego, z tego uniwersum, więc y, uważam, że, e, że spełnia swoją rolę jako, jako produkt e, stworzony właśnie na, e, na pewnej licencji nie? W, w, w, w pewnym świecie. A dwa, że te wszystkie elementy, Znaczy ja nie chciałem powiedzieć, że to jest taka czysta metroidwania, bo, bo jeszcze nie jestem na takim etapie, ale już mam tą, już mamy tą mapę, już mam e, potwierdzone te elementy, te, te, te rzeczy, do których mogę dotrzeć tylko wtedy, kiedy, nie wiem, no na początku są proste rzeczy, nie, że albo znajdujemy klucz, albo znajdujemy, uzyskujemy broń e, palną i ona pozwala nam, nie wiem, przestrzelić jakieś kłódki, e, no, gdzieś się dostać, gdzie wcześniej nie mogliśmy to już się zaczyna właśnie ten te to, co uwielbiam w Metroidvanii, a dodatkowo oprócz zagrożenia, które na początku stanowią właśnie inni jacyś szabrownicy albo jakieś gangsterzy, przestępcy, którzy tam gdzieś się w tym mieście jeszcze e, ostali, no to mamy te motywy tego takiego zagrożenia. I to mi przypomina, jak w, w Metroidzie ostatnim e, dredzie uciekamy przed jakimiś... E, z zagrożeniami. Nie, nie chcę tutaj z komuś, kto, kto, kto pamięta tego metroida. Albo nie pamięta, ale nie gra. Może zagrać. Mamy pewną sekwencję, gdzie musimy to, co skra to się skradać, to uciekać właśnie przed Kongiem, który próbuje nas e, e, zabić, machając tymi łapami, niszcząc budynek, w którym jesteśmy. I, i to sprawia mi wrażenie właśnie takiego tych, tych takich ucieczek przed... przed o i pamiętasz, Juliuszu, jak to się w metroidzie nazywał, ten taki przeciwnik, przed którym uciekamy i nie mogliśmy go na początku pokonać. Nie pamiętam, może... ale, ale wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz. Tak, tak. Tutaj to mamy na myśli. Oczywiście to są naprawdę pierwsze, pierwsze wrażenia, ale naprawdę y, w miarę pozytywne. Jeśli ta gra dowiezie na kolejnych etapach, Czyli no, gra to roku. myślę, że... nie, nie. Nie, ale to A jak jest, nie Silent ty, Hill, to co? Stary, to jest moje, jakbym miał ci powiedzieć, to jest moje największe zaskoczenie roku, bo ja tej gry na żad, wiesz, tej gry nie zobaczysz na żadnym Partner Preview, być nie, może no ja na jakimś Steam Fescie. Poza tym, czy ona wychodzi na PlayStation? czy na Ona Xboxa? wychodzi na wszystkie platformy. I na Xboxa, i na PlayStation, zdaje się, i, i wychodzi też chyba na Switcha. Naprawdę, to jest znaczy, w tym momencie, z tego co wiem, to na pewno jest na PlayStation 5, na PlayStation na, na pc -ta i na, na, na Series e, x -a. Nie wiem, czy akat, bo ona bardzo ładnie wygląda, jak na taką, wiesz, taką skalę, nie? E, czy, czy po prostu Switch by nie pociągnął jej, ale wydaje mi się, że to jeśli, jeśli nie wychodzi na, na, na Switcha, to w jakiejś tam niedalekiej przyszłości wyjdzie, bo to jest kwestia tylko optymalizacji, nie? No. Ale wiesz, no to jest, to jest gra, w którą, e, szczerze, nie zagrałbym, gdybym po pierwsze nie zobaczył tego, tego, tej, tej informacji no nie, o, tej, o premierze tej gry, no nie, bo ona ma... No to już będzie po emisji tego odcinka, no nie? Znaczy... Nie, przed... 22, przepraszam. 22, no to tak yy, odcinek zaraz po. To... I gdyby nie była po prostu możliwość zagrania w tę grę właśnie dzięki, dzięki udostępnieniu przedpremierowym yy, do recenzji, nie? Bo... Bo no to jest tytuł, którego się, wiesz, nic się po nie spodziewasz, nie? To ja takich tytułów, yy, które odcinałem po prostu mm, od jakiejś marki, no nie od jakiegoś tytułu Kupon, tego jest mnóstwo. No, z tego czasu bardzo chciałem zagrać, ale z, z tego co w, też widziałem, słabe recenzje miały, to, to była gra w, w taki, taki nie Walking Simulator, bardziej taka gra narracyjna w, w świecie yy, planety Małp, nie? Te, tej nowej. No ale no, no, wygląda na to, że po prostu nic, nic ciekawego. I to samo teraz wychodzi gra chyba oparta ee, o, e, o ciche miejsce, nie? Quiet Place. I to jest to jest też świetna seria filmów, no ale pytanie, czy, czy gra będzie e, interesująca, nie? to no. znaczy Ja nie tak rzucam w próżnię to pytanie, to nie, nie, nie, nie czekuję odpowiedzi. Tak, tak, tak. tak. No. Ale już w takim razie recenzję, to musimy zostawić książki i bajty polskie, zostawimy na, na następny odcinek, bo ja nie wiem, jak, jak ja u ciebie z lekturą. Już, sorry, powiem ci szczerze. Mhm. Ale do następnego odcinka obiecuję, że przeczytasz bajty polskie 3.0 i zrobimy recenzję. No tak. Nie wiem, czy przeczytam, ale wiesz. Ale... Ja, ja miałem o niej poopowiadać, w, w tym zresztą w ogóle... Mam tyle tych książek, stary, do, czy, do czytania tych, wiesz, tych takich, które skupiłem na pikselu jeszcze, że wiesz, że... Ja pod wpływem tych emocji... doszedłem Nic do wniosku, nie zacząłem, że... wiesz. Ja sobie kupiłem tą książkę, którą tobie poradziłem, co jest tam trzecią, czy czwartą wersją mm -hmm. cyfrowych marzeń, nie? Mańkowskiego. I... Tak, Mańkowskiego. Twórcy światu chyba jest taki ten polski tytuł. I, e, ale już tak zacząłem czytać i tak w sumie e, wydawało mi się, że tam będzie jakieś tak coś, czego nie było w poprzedniej wersji, no ale jednak e, nie za bardzo, ale nie, no jest, jest mnóstwo tych książek, ja, ja myślałem, że jak nam się rozmowa nie, nie zaczęła od jakiegoś takiego tematu, to ja w ogóle miałem pod ręką biografię Arnolda Schwarzeneggera Total Recall i myślałem, że od niej będziemy e, zaczynać, ale tak naprawdę nie musieliśmy, bo bo jednak rozmowa na swoje tory weszła i... A ja na przykład miałem jeszcze w zanadrzu grę planszową, ale już nie będę mówił jaką i wiesz... To to niech to będzie teaser prezent. dla wszystkich fanów gier planszowych. Za tydzień się spotkamy i zaczniemy od książek, od gier planszowych i nie wiem, recenzji pełnej Kong Survivor Instinct. Same, same zachęcające rzeczy, jak widzisz. Same widzisz? zachęcające rzeczy, no. Mhm. Że, nie no, metafora nie skończa na pewno. Przez... Szukałem ostatnio takich informacji, ile tak, Aha. jak, jak, jak, jak długa to jest gra I, i tam się pokazuje, że powiedzmy jakieś w okolicach 60, 70, 80 godzin. W zależności no. od tego, jak wiesz, jak, jak się w nią gra. Czy się tam mocno raszuje, czy niekoniecznie. Ja zawsze muszę sobie dodawać 50% do tych wszystkich, bo ja później patrzę how long to beat, no nie? I sprawdzam, mhm. ile trzeba przejść tę grę. No tam 15 godzin. To ja już wiem, że ja będę grał 25. Tak z minimum. Ale wiesz, tylko, że ja to, to też jakby nad tym myślałem, bo y, mi to nie przeszkadza. Dopóki, wiesz, dopóki gra jest fajna, dopóki gra jest angażująca, dopóki gra y, ten, mhm. ten, ten gameplay y, mi się podoba, to ja mogę w nią grać nawet i 100 godzin, wiesz. To jest, to jest Tak naprawdę to jest bardziej pytanie, czy po tych 40 godzinach ja będę czuł znużenie, czy nie. A wydaje mi się, że metafor jest taką grą, że powiedzmy co parę godzin tam jest coś nowego, tam twórcy coś dorzucają. Wiesz, ja mhm. jakby nie przypominam sobie, stary, żadnej gry zachodniej, która po 20 godzinach dorzucałaby coś nowego. No a metafor taki jest. I wiesz, i... i... I nie mówiąc o, o tym, że wiesz, że y, te gry zachodnie po 20 godzinach się zazwyczaj kończą, nie? No tak, tak, ale czy to w dzisiejszych zabieganych czasach jest wada? No. Wszystko zależy od gry. Jeśli, jeśli gra jest rozciągnięta na 20 godzin, tak jest To nie jest moim zdanie pytanie, czy to jest wada, bo to jest... Ja, ja cały czas tego nie rozumiem, jak ty mówisz o tym, że ty nie masz czasu na te różne gry, bo, bo to moim zdaniem się wszystko sprowadza do jednego. Czy wolisz grać 5 gier po 3 godziny, czy jedną grę na 15 godzin, która po prostu ci dostarczy, czy, czy, czy, czy wiesz, czy yy, nie wiem, yy, 10 gier po, po 10 godzin, czy jedną grę na 100 godzin? No dla mnie to nie ma znaczenia. Ja, ja, ja nie mam takiego ADHD, że ja muszę grać ciągle w nową grę. Ja chętnie zagram w jedną grę 100 godzin, nie tylko niech ona będzie fajna, niech ona będzie ciekawa, niech ona będzie wciągająca. No i tym pozytywnym akcentem, Juliuszu, dziękuję Ci za te mądre słowa i za jak zwykle angażującą intelektualnie rozmowę długą. Była czysta przyjemność móc dzielić się z, z Tobą moimi złotymi myślami i ze słuchaczami oczywiście. Spijałem te twoje złote myśli jak ambrozję po prostu. No, a ja spijałem y, twoje złote myśli niczym krynice. <gry> nie wiem, kurde, już ja się sam zagubiłem. Spijałeś niczym żółć y, z, z, z jakichś takich tych, tych sedesów, no jak w Silent Hill. <gry> nie, to ty. No, no, już chciałem powiedzieć coś mocniej, ale mm -hmm. już nie będę. Mhm. Mm Pamiętajcie nasi drodzy słuchacze, żeby subskrybować, polecać znajomym, komentować, być aktywnym na grupie i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć.